Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 670. Ja nazywam się Damian Polachka-Dachman i ze mną są Już Jules, aK-Polska Konika Gier. Witaj, Juszu. Witam serdecznie, dzień dobry. I dawno niesłyszany Rafał Ściński, aK-Sik. Witaj, Rafale. Cześć, Damian, cześć, Jules. Dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki, słuchacza. Zdenęstnimi się słuchacza za tobą pytali, gdzie jesteś, i cieszymy się, że, że się udało. Dzisiaj wielka premiera, o której będziemy rozmawiać i to na, na tyle będzie fajna rozmowa, bo wszyscy graliśmy i wszyscy mamy naprawdę coś, coś do powiedzenia, bo ostatnio zauważyłem, że o grze najwięcej do powiedzenia mają osoby, które grały tam te dwie godziny, po której się dodaje oddaje grę do z powrotem, dokonuje się zwrotu. Ale to za chwilkę. Ja was chciałem zapytać, bo no już trochę emocje opadły, ale nie, mniej więcej niż tydzień temu Digital Foundry najpierw entuzjastycznie, później troszeczkę posypiali głowę popiołem, zaprezentowali najnowszą wersję, znaczy oczywiście Nvidia zaprezentowała, oni przekazali da dalej, czyli Deep Learning Super Sampling 5, DLSS 5, który po prostu ma zrewolucjonizować grafikę i tak jak już wszyscy to powiedzieli, chyba najlepsze z tego wszystkiego to są te memy, które powstały, ale generalnie to, co zaprezentowano, jeśli ktoś nie wiem, nie widział, żył pod kamieniem, to o to chodzi, że biorą, grę, która wygląda przeciętnie, na przykład taki Starfield, i za pomocą tych magicznych sztuczek, które no, okazuje się nie, nie, nie są takie magiczne, tak? upiększają postacie, zmieniają ich wygląd na bardziej realistyczny. I powiem tak, że na początku. Wydało mi się, że to, jeśli patrząc jak działa prawdziwy DLS, tak, że mamy powiedzmy słabszy komputer, który yy, dzięki tej, tej, tej technologii może po prostu w wyższej rozdzielczości wyświetlać grafikę, dzięki właśnie temu, że oni tam robią jakiś taki, yy, nie wiem, właśnie ten super sampling. I to mi się bardzo podobało, ale im więcej właśnie czytałem i widziałem nawet te reakcje i więcej dowiadywałem się, jak to naprawdę działa, to mi ten entuzjazm opadł. Bo, bo okazuje się, że to, co pokazywano na się chyba na GDC, tak, to co na początku zaprezentowała, zaprezentował Digital Foundry, to, to było coś na dwóch kartach 50-90 RTX, czyli absolutnie dwa potwory siedziały, żeby po prostu tylko trochę zwiększyć, nie wiem, piększyć te postacie i chciałem was zapytać, czy, czy jak wy y, jakie były wasze pierwsze reakcje, jakie były później wasze przemyślenia na, na, na ten temat, nie wiem, to może zacznę od ciebie, Rafał, bo mm, długo nie rozmawialiśmy jestem ciekawy, czy ty zareagowałeś na to w jakiś sposób. Ja za bardzo ja widziałem ten filmik i tam na początku jest ja nie, nie rozumiem tej technologii, to zacznę od tego ja nie rozumiem tej technologii mhm. na tyle co, co widziałem na tym filmiku był pokazany Resident Evil E, naj, najnowsze reakują. Tak. I on z tego, co rozumiem, wykorzystuje path tracing, ray tracing, e, ten real, real time, o ile się nie mylę. I mhm. ta technologia DLLSS zmieniała to oświetlenie. Nie tylko zmieniała, nie wiem, tam powiedzmy teksturę, czy tam geometrię twarzy, bohaterki, tylko zmieniała to oświetlenie. I ja... E, a z tego, co zrozumiałem, kiedyś to, i nadal to tak chyba jest, path tracing było najbardziej zaawansowaną formą szedzącą te wszystkie odbicia promieni, te załamania światła. Czy te... to nie jest chyba path, path tracing, wiesz? To, to chodzi o to, że najpierw to chyba ten e, szef Nvidia się tłumaczył, że to nie jest generative AI, takie jakie my widzimy na nie odpowiedziałeś na, na moje pytanie. Tak? No bo dlaczego jest zmienione oświetlenie w podczas tego DLSS? No bo moim zdaniem to jest wszystko, bo to są wygenerowane jakby przez AI też właśnie w jakiejś formie, w jakiejś formie Gen AI to jest wygenerowany obraz. Bo to jest tak, że na, na jednej karcie 5090 RTX według tego co, co, co tam doniesiono działa gra, a na drugiej działa właśnie ten DLSS5, który, który zmienia wygląd tych postaci i to co on generuje. Ale źródło światła też zmienia? No on dodaje to wszystko, wiesz, Aha, na zasadzie, rozumiem. znaczy oni tłumaczyli, że to do... Jakiegoś tam, nie wiem, coś, jakiegoś bubla sobie tworzy gdzieś tam, który to oświetla, tak, jeszcze dodatkowo. Chyba nie. Mi, Mi się wydaje, że to działa na takiej samej zasadzie, jak wiesz, wrzucasz jakieś zdjęcie yy, do, nie wiem, GPT albo do, nie wiem, do yy, Gemini, i po prostu prosisz, żeby ci tam przerobiło w taki czy inny sposób, no i on na bazie, wiesz, tych swoich różnych bibliotek pewnie tu też ma jakieś zadane biblioteki i tak dalej i być może to, to będzie też kwestia znowu tej optymalizacji gry dla twórców, nie? Bo wydaje mi się, że to nie będzie tak, że to mm, będzie generowało całkowicie jakby wolny obraz, y, swobodnie y, samo z siebie to narzędzie, tylko twórcy w tym procesie programowania gry i przygotowywania, implementowania tego całego DLSS-a będą po prostu no jakoś tam wytrenowali to AI, żeby, żeby ono funkcjonowało, żeby ten efekt był taki sam i powtarzalny na każdej innej, na każdej, na każdej karcie, na każdej, jakby za każdym razem jak ta gra jest uruchomiona na każdym komputerze. I nie sądzę, żeby tam były jakieś rzeczy związane z ingerowaniem wiesz, w te, te... To raczej ja bym obstawił, że to będzie taki filtr, czyli w momencie, kiedy mm -hmm. już obraz jest wyrenderowany i ta klatka jest wysyłana do monitora, żeby się wyświetlić, już użyję takiego najprostszego tłumaczenia, no bo sam nie wiem, jak to będzie działać. to podejrzewam, że właśnie zanim zostanie wysłana ta klatka wygenerowana do tego, to jeszcze jest nakładany ten filtr, który jakby tą jedną klatkę i każdą następną, 60 latek na sekundę czy 120 latek na sekundę jakby upiększył. No tak, tak, tak. Tak, znaczy, to, to, tak bym to, obstawiał. Nie? Znaczy, bo to być może tak naprawdę właśnie czymś takim jest. Tylko oni e, próbowali wytłumaczyć, że to jest właśnie to te... te nie używają takiego skomplikowanego języka, jak, że to jest Neural Rendering Based AI model. Nie? I że no tak. on on ma ulepszać oświetlenie i, um, że, znaczy to tak jak, może z angielskiego przeczytam, nie będę tak koślawo próbował tłumaczyć, że to enhance lighting and material surfaces in real time. Ja bym właśnie wolał, żebyś tak na polski to przełożył. No to um, ulepsza oświetlenie i powierzchnię materiałów. Nie wiem, jeśli, um, tak to można Aha. przetłumaczyć, ale generalnie chyba chodzi o to, że y, to nie jest tak do końca zmieniony obraz. Oni próbowali tłumaczyć, że tak naprawdę oni nie zmieniają tych twarzy. Chociaż jak się spojrzy na to, jak wygląda. Na przykład w Starfieldzie to moim zdaniem bardziej, było wygląda, bardziej to było wyraźne niż na przykład właśnie w Resident Evil 9. W Resident Evil 9 jak się pojawiła ta Grace, jak się pojawił chyba Leon, to, to było widać, że okej, okay, tam może jakieś ta tekstura twarzy, wiesz, więcej zmarszy, nie wiem, czegokolwiek, te włosy są jakieś takie ostrzejsze, nie wiem, cokolwiek takiego wraźniejszego jest, nie? Tam doszukiwano się, że nagle yy, ta Grace ma yy, pełny makijaż, co oczywiście też nie jest do końca, no nie? Po prostu to jest kwestia właśnie tego oświetlenia, jak to podkreśla pewne, pewne cechy. Ale już w Starfieldzie to właściwie całkowicie ci zmienia twarz. Jakby zostaje jakby pewien pewien kształt. jest etniczny. I, tak. I, i wiesz, i dla, mnie, i dla mnie na przykład ta technologia byłaby super, gdyby ją... Yy, móc podłączyć pod stare gry. I bardzo dużo się pojawiło, tylko że to prawdopodobnie były memy albo jakieś takie um, właśnie rzeczy wyrenderowane na bazie sztucznej inteligencji, ale nie, że jako DLS-5. Jak no mogłyby tak. wyglądać gry stare, na przykład takie GTA, nie wiem, Vice City, Gothic. San Andreas, Gothic właśnie tak ultra-realistycznie. I to by było super. Tylko moim zdaniem właśnie jest tak, że to w jakimś stopniu ogranicza się do pewnych rzeczy, że, że, że ten DLS-5 wie, co ma wygenerować, dlatego nie wygenerowuje całego obrazu, bo też jest kwestia taka, że dzisiaj ci wygeneruje taką twarz, takie generatywne AI, a jutro odpalasz grę i już ci wygeneruje jakąś inną, nie? Bo coś tam zresetowały, shadery czy coś w tym, stylu. no nie wiem, no oczywiście bardzo to upraszczam, ale dla mnie problem w tym wszystkim jest taki, że do tej pory i FSR i, um, i DLS-y, y, y, y, y, czy w ogóle te wszystkie inne technologie, nie, bo tam jeszcze ten Intelowski taki XISS, nie, I, i to, co właśnie jest na PlayStation Pro, że to były rzeczy, które przy tej samej, jakby, wydajności sprzętu, znaczy tej mocy sprzętu, jakichś sztuczek technicznych, y, programowych, nie wiem, używają, żeby ulepszyć wydajność obraz, i tak dalej, żeby ta gra wyglądała lepiej. A tu mamy coś, co po prostu potrzebuje w tym momencie absolutnego potwora, komputera, którego mało kto posiada. Bo ja nie znam nikogo, kto by posiadał, na przykład, nie wiem, dwie karty 50, 90. Nawet nie, że anegdotycznie wiecie, sąsiad nie ma żaden, więc nikt na świecie nie ma, tylko w ogóle ja nawet nie wiem, czy jakiś streamer tak naprawdę posiada taki komputer, który byłby ekwiwalentem tego, co Nvidia użyła, żeby pokazać właśnie, jak to działa. I ja widziałem to, to w ruchu. I oczywiście to robi wrażenie, ale na przykład przy takiej grze, która właśnie w grach Bethesdy, że te twarze są takie sztywne, koślawe i tu nagle nabierają takiej, takiej głębi, no nie, wiecie, że, że, te, że tam jest więcej mimiki, tam więcej wyrazów w tych twarzach i to robi wrażenie. I to pierwsze wrażenie moim zdaniem było, było dobre. Ale później im więcej jakby dowiadowaliśmy się o tej technologii, to wydaje mi się, że ten DLSS 5, to trochę tak, to jest taki, nie wiem, może dla inwestorów, może jakaś taka, taki slogan, nie wiem jak to się w ogóle wpisuje do poprzednich DLSS-ów, nie, czy, czy to jest, bo to jest dla mnie w ogóle jakby zupełnie coś nowego i ja sobie tego nie wyobrażam, przynajmniej w najbliższym czasie, nie wiem, żeby to było wprowadzone, nie. No ale rozumiem, że kontrowersje, jeśli chodzi o, o to, co się wydarzyło wokół tego, to no nie, jakiś specjalnie nie ma, no nie, bo, bo tam była też kwestia tego, yy, czy artyści znowu, no nie, mówimy o tym, że artyści, yy, w ogóle, że deweloperzy tracą pracę, nie, że, że studia są odchudzane, że coraz częściej się stosuje właśnie yy, te narzędzia yy, do generatywnej AI, AI, do tworzenia grafik, do tworzenia jakichś takich rzeczy, których... Yy, które, znaczy, grafiki te może widać, nie? Jak, jak, jak szybko są wykorzystywane, nie? Jak, znaczy, jak są w grze wykorzystywane, ale generalnie chodzi o to, że to nie pomaga w tej dyskusji o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o branżę. Wiecie, że, że z jednej strony wielkie firmy chciałyby wykorzystywać właśnie taką technologię, żeby robić tanie gry, ale z drugiej strony one już są coraz bardziej pozbawiane tego artyzmu, nie? Bo, bo jeśli artysta może tylko zrobić, nie wiem, ludzika z dwóch krzyżyków i resztę wygenerujemy... No tak, ten... ale tutaj wejdę ci w słowo, nie? Bo, bo pytanie jest takie, czemu zakładasz? I, i wydaje mi się, tu jest ten błąd taki yy, założenia... Że gry z wielkich koncernów, wielkich korporacji mają w ogóle posiadać artyzm. Znaczy, moim zdaniem, one nie mają żadnego artyzmu i one nigdy nie aspirują do tego i wystarczy spojrzeć na wiesz, te duże tytuły od dużych wydawców, które wychodzą. Mm -hmm. Te gry nie tak. są w ogóle na to nastawione. Natomiast ja y, bym spojrzał jeszcze na ten AI właśnie przez pryzmat moich własnych doświadczeń, wiesz, wynikających z. Z tego mojego nieszczęsnego kluczkarda, do którego robiłem sobie, wykorzystując jakiś tam trialowy okres na Gemini, i robiłem sobie, generowałem różne obrazy, wiesz, i tam jakby do całkowicie do, do cna tą, tą, tą platformę, z tych kredytów, które miałem, żeby, żeby to zrobić w ramach tego okresu próbnego i troszeczkę mi się zmieniła perspektywa wiesz, do samego AI, bo my tu cały czas mówimy o tym, jak to wielkie korporacje wykorzystają AI do tego, żeby wywalić pół firmy, zrobić coś tanim kosztem i na tym koniecznie zyskać. I okej, okay, no wiadomo, jest to jakaś, jakaś opcja, nie? Ale z drugiej strony ten cały AI jest też fantastycznym zupełnie narzędziem dla ludzi, którzy w gruncie rzeczy nie mają budżetu i nie mają tak naprawdę mhm. możliwości, żeby nawet dla samodzielnych autorów, i teraz tak. wszystko zależy od tego, moim zdaniem, to jest tam może największa zmiana, która we mnie gdzieś nastąpiła, kto w gruncie rzeczy tym AI-em zarządza, bo to się wszystko sprowadza oczywiście do, użyję profesjonalnego określenia, specjalnych promptów, ale tak naprawdę weź mi wygeneruj to i tamto, mhm. natomiast oczywiście doprecyzowanych w określony sposób i tak dalej można sobie y, y, y, pogooglać i, i zobaczyć jak, jak y, y, zresztą ja wykorzystywałem różne ciekawe prompty do, do generowania tamtych różnych scen i obrazów. I wiesz, i, i wydaje mi się, że to jest kluczowa tak naprawdę informacja. I ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że jakiś e, twórca, który nie ma budżetu pracuje, dłubie sobie jakąś swoją grę i on teraz e, grę, czy, czy cokolwiek robi, nie? Na przykład ja, taki wiesz, polska kronika gier, nie? Nie hajsu, nie, nie jestem w stanie zatrudnić grafika, który na dzień dobry powie mi, że y, nie, no wiesz, ja pracuję w korporacji, to ja ci mogę co najwyżej tam lewą ręką coś zrobić za pół darmo, nie? Ja nawet tego pół darmo nie mam, nie? Żeby mu zapłacić, nie? A, w, a w przypadku tego AI i wykorzystania tych różnych rzeczy. Ja wiem, że ten efekt nie jest może idealny, że on jest generyczny czasami, że on jest taki i owaki, ale znowu, wszystko się sprowadza do tych promptów, do tego, jak ja sobie to skonfiguruję, no i oczywiście do tego, ile mam tych kredytów do wykorzystania, ale nawet z tymi kredytami to jest ułamek tego, co bym musiał zapłacić grafikowi, żeby to wygenerować. Czy... Teraz ja nie mówię, że ja tego grafika... Mhm. Wiesz, niech ten grafik sobie zarabia wielkie pieniądze, jeżeli jest, czy ci ludzie sobie zarabiają za swoją wspaniałą, artystyczną robotę. Ale ja po prostu... Ty, rozumiesz, albo znajdę ludzi myślących podobnie jak ja, czy ja, czy nie wiem, twórca jakiejś gry, czy ktokolwiek, którzy powiedzą, super, stary, inwestujemy w twój pomysł, robimy twoją grę, yy, wesprzemy cię, tu, ja jestem programistą, jestem takim, wiesz, robimy to, albo koniec końców nie. nie, jakby I wtedy co ja mam zrobić? No wtedy nie mogę zrealizować tej swojej twórczy, więc ja raczej patrzę teraz troszeczkę na ten AI jako taki, takie możliwości rozwoju. Nie, no to jest, to jest kwestia właśnie narzędzia, które, które e, kiedyś e, i to jest, to jest ten argument, który, który jest sensowny i on się pojawia w dyskusji, czyli nie traktujemy tego, e, znaczy te, po prostu traktujemy AI jako narzędzie do realizowania jakichś Jakiejś, jakiejś myśli, tak? Że twoim Czyli końcowym wszystko, produktem wszystko zależy, wszystko nie, jest, nie jest ta grafika, nie jest ta, ta rzecz, którą wy, wyanimujesz, czy tam wygenerujesz sobie w tym, tylko to jest element jakiejś całości i na tym etapie, powiedzmy, no tak, ale, mógłbyś sobie ten, wiesz, ten fragment wygenerować. Ale i tak nie zastępujecie Cię całkowicie, wiesz, nie generujesz sobie całego tekstu, nie generujesz sobie swojego no Nie, nie, głosu, ale ja, no, nie, no, dokładnie, to znaczy, wiesz, ja przy, w moim przypadku to ja wykorzystałem tylko i wyłącznie do tego, żeby wygenerować obrazy, animacje, których mi brakowało, tak. nie, których nie umiałem stworzyć, nie jestem grafikiem, nie mam takich kompetencji. Yy, natomiast, yy, więc ja nie mówię o tym, że to, że koncept, koncepcja cała, to wiesz, wizja jest w głowie tego masterminda, który za tym stoi. Tak. Nie? Natomiast reszta to jest tak naprawdę jakby, wiesz, z braku laków, tak jak mówię, braku pieniędzy, braku, nie wiem, odpowiednich zasobów. Korzystam z tego, co mam, nie, żeby, żeby jakąś tam wizję nadać. Co więcej, wydaje mi się, że to jest też znakomite do tego, żeby tworzyć pewnego rodzaju prototypy, żeby tworzyć pewnego rodzaju koncepty, yy, które później dopiero są zamieniane na coś prawdziwie artystycznego, nie? Wiesz, ile razy, no nie wiem, ja to mogę mówić z własnego doświadczenia, gdzieś tam rozmawiasz, oczywiście z jakiejś tam nudnej pracy nad jakimiś materiałami promocyjnymi, ale wiesz, chodzi mi o to, że zupełnie czym innym jest, znaczy nie, nie czym innym, tylko jakby jak, nie wiem, briefujesz grafika i, i siadacie i jest jakiś koncept, wyrobicie jakiś brainstorm i tak dalej i potem patrzysz, co on ci przynosi, i masz wrażenie, że o czymś innym rozmawialiście, ale nie dlatego, że się nie, że, że wiesz, że ten grafik nie, nie umie, czy, czy ja nie umiem, tylko po prostu każdy myśli troszeczkę inaczej. I wiesz, i, natomiast AI jakby wydaje mi się, że tymi wszystkimi różnymi promptami jesteś w stanie jakoś tam to ociosać. Nie? To jest trochę jak praca dłutem, tylko takim wirtualnym z, na, czy... nad rzeźbą. Nie? więc. Natomiast ja jeszcze... ja, ja nadal, nadal, nadal uważam, że, że e, póki co, to nie? E, jeśli, jeśli e, ten produkt końcowy będzie tak naprawdę jednak przechodził, tak jak mówisz, przez te, te, te ręce artysty i to będzie tylko koncepcja wizualizacji, to, to jest jeszcze ok. Bo też jest tak, że. A ja zmieniłem zdanie. Ja się nie zgadzam. Ja uważam, tak. że nawet jeśli to będzie wygenerowane przez AI, bo to wszystko zależy, co z tego powstanie. To nie mhm. jest tak, że jak ty z, złożymy y, jakieś tam prompty, y, to, to one za każdym razem wygenerują to samo stare. No właśnie. I też pewna powtarzalność. Na przykład, jeśli byś robił A komiks... no Nie, ale powtarzalno... nie, nie. powtarzalność jest, dlatego że jeżeli sobie odpowiednio skonfigurujesz prompt i z... pracujesz z odpowiednio zaawansowanym modelem, to jesteś w stanie uzyskać powtarzalność. Tak? Nie, no w tak. Znaczy w sensie, dzisiejszym... znaczy, no tak no bo... To jest kwestia do, do tego, jak skonfigurujesz na ten moment prompt. I czy będziesz w stanie... I czy będziesz w stanie, czy jesteś na tyle sprawny, na tyle sprawnie jesteś w stanie się komunikować z tym sztucznym systemem językowym, żeby uzyskać odpowiednie efekty, ale możesz to zrobić. To. Znaczy nie, nie, no to oczywiście, że tak, bo jak później patrzymy na te filmiki, no. gdzie znane osoby robią dziwne rzeczy. To, to, to faktycznie tam jest jakaś powtarzalność, nie? Tam, tam jest jakiś wzór. Ale ja bym taki... się nawet nie odnosił, wiesz, do takich sławnych rzeczy. Wy, wyobraź sobie przecież są, są, ja sam zresztą gdzieś tam od już bardzo dawna subskrybuję sobie jeden taki kanał, gdzie gość po prostu za pomocą ai przerabia różne znane filmy z popkultury typu, nie wiem, Władca Pierścieni i przerabia, co by, jakby Władca Pierścieni wyglądał, jakby powstał, nie wiem, w latach 40. na przykład. Jako, A to wiesz, pamiętam, e... tak, tak, no, tak, tak. I tam, i różne, ale tam są i wiezne i Blade Runner i tak dalej, nie? I, I moim zdaniem to jest kapitalne. Znaczy, efekt końcowy jest super, wiesz. I to, mm. i to i nie przeszkadza mi w tym wypadku zupełnie to, bo ktoś musiał poświęcić czas, żeby też tą maszynę, rozumiesz, żeby tym dół no, no tam dłu, jest dłu jakiś pomysł tego twórcy, nie? tak. To musiał nie mieć jest tak jakiś po pomysł, musiał tą to, to nadać temu jakąś tam, jakąś wizję, więc, więc wiesz, więc, no nie wiem, ja troszeczkę... Yy, znaczy, ona, no, ja, ja to rozumiem, bo to się tak. będzie zmieniać. Ja na przykład znowu mam tak, że... Yy, yy, i to się nie zmieniło mnie, że jeśli będzie coś dobrze zrobione po prostu przez, przez artystę, to się będzie bardziej doceniać, nie? bo właśnie y, już ten widzisz ten trud włożony. No ale rozumiem, y, ale że wiesz, ta dyskusja o sztucznej inteligencji to jest taki, że ona się u nas powtarza. tak? Ale wiesz, tak, gdzie... chodzi mi o to, że to jest, to nie jest, do, bo jakby u podstaw takiego myślenia, że coś wygenerowało AI, leży coś takiego, że to na 100% jest sztuczne i wygenerowane przez AI. Ale tak na dobrą sprawę zapominamy o tym procesie, bo tu też jest jakiś proces twórczy, tylko on jest na etapie komunikacji z tym AI-em. I teraz wszystko zależy od tego, jak właśnie ten operator się z tym, tym AI-em, powiedzmy konkretnym jakimś modelem komunikuje i co tam uzyskuje. I to jest, Wiesz, wydaje mi się, ten proces problem twórczy. Problem etyczny zdaniem. jest taki, że ten modele pracują na kradzionej pracy czyjejś. One nie pracują na wolnym dostępie obrazów tam z jakiejś tam, nie wiem, galerii Narodowego Muzeum Amerykańskiego czy coś. Tylko one pracują na y, pracy artystów, która jest chroniona. I, I to jest problem, moim zdaniem. Że to, że sobie wygenerujesz to łatwiej, nie masz budżetu, to wszystko jest spoko. Tylko tak naprawdę y, ty nawet jak płacisz sobie za ten model, to, to, to twórcy tego modelu ukradli. Książki, zdjęcia, filmy wszystko ukradli. Oni nie zapłacili za to żadnej złotówki, żeby ten model językowy się uczył. I to jest problematyczne. I, i, I tutaj, czy, czy, no nie wiem, no takie jest moje zdanie. No. Że... Że wiesz, jest, tylko, tylko jest pytanie, czy to, co wypluwa ci ten AI, czy jesteś w stanie, yy, bo wiesz, teraz jak spojrzymy szerzej filozoficznie, nie yy, zapominamy o AI-u i patrzymy na przestrzeń w ogóle kultury i, i sztuki człowieka na przestrzeni dziejów. Jakby nie ma rozwoju sztuki bez w jakimś sensie kradzieży. Każdy artysta jest pewnego rodzaju złodziejem, bo w jakimś sensie podpatruje i jakby przerabia i AI robi w jakimś ja sensie powiem, to samo. Tak. Ja... Podpatruje i przerabia, bo nie wypluwa ci. Rozumiesz, nawet jeżeli no dobra, AI... Zatem... Tylko, to, tylko się to dokończę. To jest... Nawet jeżeli AI, nawet jeżeli AI y, u, patrzy sobie na dzieła renesansowe, to on ci nie wypluje y, czegoś, co jest... Y, no, y, wygląda jak y, sklepienie kaplicy seksyńskiej, nie albo Pieta. Jakby on ci wypluje coś, innego, coś nowego, coś być może wzorowane i tak dalej. I jak samo spojrzysz sobie tych artystów, yy, nawet renesansowych, to każdy yy, gdzieś tam yy, rozwijał, dodawał, yy, pojawiają się kolejne epoki i tak dalej, i tak dalej, nie? Znaczy ja się zgadzam, że okej, okay, że jakby ja, ja nie polemizuję, ja tu nie bronię, jaja, że tam, że nie kradnie. Ja staram się raczej szerzej spojrzeć na tę na kwestię, nie? No nie wiem, pod kątem właśnie też nawet ludzkiej pracy, nie? Jeżeli ty coś robisz, generalnie jesteś artystą i, i coś robisz, to generalnie jako człowiek podlegasz różnym wpływom. Od hmm, początku środowiska to, że... rodziców, po sztukę, po komiksy, po wszystko i to wszystko w jakimś sensie Cię kształtuje i nawet jeżeli później jesteś artystą, to jest takie pytanie, które należy postawić. W jakim stopniu Twój własny styl twórczy, artystyczny jest Twój własny twórczy? a Jest na pewno, ale w jakim stopniu on się krystalizował, czy hartował w, w oparciu o różne, wiesz, jak spojrzysz sobie na kino różnych reżyserów, to bardzo często odnajdujesz wpływy innych reżyserów, albo tak, reżyserzy jako, że wprost mówią, aj, aj, nie, nie za bardzo generuje nowe style, tylko po prostu yy, przemiela to, co, co, co właśnie podpatrzyła. Ja, ja to rozumiem, no, ale bo... Ale ja, ja twórcy też nie generują, do... nie, zaraz, nie no Damian, ale nie wszyscy twórcy generują nowe style. Nie wszyscy no, tak, twórcy, no, poza no, tym po na ile te nowe style... I, I to, co tworzą ci twórcy, nie wiem, dajmy na to Tarantino, na ile to jest nowy styl wygenerowany przez Tarantino, a na ile to jest pewnego rodzaju taki y, zlepek różnych Ale rzeczy, które on zobaczył, że, i połączył w że... jedną całość i w ten sposób powstał nowy styl. nie? Ale rozróżniasz, że coś jest zrobione przez mm, maszynę, czyli jest maszynowo stworzone w jakiś tam sposób no. I, i to e, ktoś inny tworzy i załóżmy, no inspiruje się, ale wiesz, no nie wiem jak to ci to wyjaśnić, bo to chyba czuć trzeba, że e, jeżeli załóżmy robisz pixelartową grafikę i każdy ten, tą postać, każdą tam nie wiem, e, pierwszy, drugi plan e, robisz ręcznie i rysujesz i nawet w pewnym momencie pewne no, chmury są bardzo podobne do tego Super Mario albo, że tam, no nie wiem, nieważne w każdym razie jest jakieś tam podobieństwo ale stworzyłeś to samemu a co innego jak na przykład ktoś Po prostu y, Wszystko wygenerował W AI i włożył to W swoją grę, ja mówię to, nie mówię o fotorealizmie Nie mówię teraz, mówię o pixel arcie, który jest Prosty i Wszystko wrzucił w swoją, w swoją y, Grę i na nie zarabia pieniądze To Czujesz, że chyba coś jest nie w porządku, nie? W sensie, nie wiem, nie. może ja jestem jakiś... Nie, budżet. ja do końca okay. nie, ja, nie, ja tego nie czuję, bo ja mam wrażenie, że to jest trochę takie myślenie, yy, wiesz, yy, jak starsze pokolenie się oburza, że no, no, ale jak to nie można czegoś tam zrobić, nie? No, są, są przepisy, to trzeba tak zrobić, nie? Znaczy, Wiesz, przepisy są też dla ludzi, nie? I, i generalnie wszystko podlega pewnej zmianie. Nie? Ludzkość się, tak czy siak, rozwija gdzieś tam. Mm. Y ja bym wolał porozmawiać na konkretnym przykładzie. Nie mamy na razie takiej no przykładów. Nie mamy takiej razie. Bo to są Ale... wszystko takie dyskusje. Wiesz, bo to jest wszystko taka dyskusja trochę abstrakcyjna, która opiera się na takim generalnie poczuciu. Ja to doskonale rozumiem: takim poczuciu pewnego rodzaju konsternacji, zdziwienia, no ale jak to, to Ja mam się teraz nie. cieszyć tym, że to jest sztuczne, że to robot stworzył coś, nie? Tylko jakby zgadzam się, znaczy, wiesz, podzielam znaczy, te obawy. Ja, ja nie wiem ale... co, bo widzisz, dla mnie piękno wynikające z jakiegoś tam przedmiotu załóżmy i wynika z tego, że on jest jakiś tam unikalny. W sensie, nie mówię no. już tutaj, ale na przykład taki obraz, który oglądam w, w galerii, w, w muzeum. Cyfrowej... Nie, nawet mhm. jak jestem na przykład, nie wiem, w Poznaniu ostatnio byłem w Muzeum Narodowym i widziałem obrazy yy, i generalnie doceniam piękno tego obrazu, bo ono, on jest unikalny i tak dalej. Mam gdzieś tam jakieś pr printy Magnoli na ścianie. Jasne, to są printy, ale z jego, z jego rysunku, który wykonał ręką, pokolorował samemu, podpisał się pod tym printem. Yy, i wiesz, to jest dla mnie... Wykonał to człowiek, jest to jakiś tam sposób unikalne i ja na przykład nie chciałbym, żeby na mojej ścianie wisiał obrazek wygenerowany przez AI. Nie jest to dla mnie... No nie wiem, ja tak to... to, to, to, to no ale wiesz, to wszystko zależy... Jest... Nie, nie no, posłuchaj, ja to wszystko rozumiem, tylko jakby w dalszym ciągu to jest... Znowu wracając do tego, żeby odnieść się do jakiegoś konkretnego przykładu. Wracając do tego przykładu o... Yy, o którym mówiłem, o tym AI-u, który generuje gość, tam generuje te obrazy, nie? Yy, yy, nie obrazy, tylko te filmiki takie, nie? Co by było, jakby tam Gwiezdne Wojny powstały w tym, nie? Ale to nie jest w żaden sposób sztuka. To nie jest no coś nie, godnego. Nie jest, Poza tym, że powstaje mem. pewnego rodzaju efekt takiego, o, hmm, zaciekawienia. No to, no to tak, jest mem, nie? To, pewnie, to jest dokładnie, no, no, to wpisuje się w definicję mema. No grafika, no okay. która... Rozrywka taka. Tak, ale no. chodzi mi o to, że a dlaczego to nie ma? Nie dlatego moim zdaniem, że to wygenerowało AI, tylko dlatego, że ten człowiek, który to robi, nie tworzy, on, on promptując ten AI, on nie jest zainteresowany stworzeniem czegoś, nie wiem, jakiejś narracji, jakiejś fabuły, zrobieniem czegoś w jakiś taki sposób, tylko on to wszystko robi od sztancy, każdy jest taki sam, każdy, każdy z tych filmików opiera się na tym samym schemacie i tam nie ma żadnej fabuły, tam nie ma żadnej narracji, to jest tylko proste skojarzenie, jakby wyglądał film Władca Wiercieni zrobiony w latach 40 -tych. Natomiast ja mówię o czymś innym, ja mówię o kroku dalej, bo my nie wiemy, my nie widzieliśmy w tej chwili żadnego tworu AI yy, poza jakimiś durnymi reklamami i memami i tego typu jakimiś śmiesznymi filmikami, o których Dachman mówi, gdzie, nie wiem, John Travolta wyskakuje z, albo ten, ten profesor słynny filozofii, coś, ten, ten sparaliżowany, tak, już nie pamiętam. Już, e, Stephen Hawking. Stephen Hawking, tak, że tam jeździł na tym wózku ze skorolkarzami i tak dalej, nie? No to, to, to jest wszystko, jakby to nie ma nic wspólnego, to ja czegoś takiego nie chcę, ja czegoś takiego nie chciałbym widzieć na swojej ścianie, ale ja mówię o czymś innym, co będzie w momencie, a kiedyś to nastąpi, najprawdopodobniej, kiedy wśród tych prompterów albo ludzi, którzy posługują się AI-em, bo to nie jest tak, że ci prompterzy sami z siebie, bo to generalnie to, to tak samo jak siada do Worda człowiek, nie? No to albo dosiądzie do tego, do tego Worda gość, który po prostu ma za zadanie napisać sprawozdanie z kolacji służbowej, to nie będzie sztuka. Albo usiądzie gość, który ma w głowie jakiś weltszmerc, chce coś przekazać i on tego Worda wykorzysta do tego, żeby coś zrobić. I teraz ja mówię o tym, co będzie, jeżeli do tego AI-a, do tego promptu usiądzie ktoś, kto będzie chciał coś powiedzieć, będzie chciał coś... Bo to jest sens sztuki, moim zdaniem. A wiesz, sens to, sztuki ja to jest... Tak... wiesz. Ja tylko chciałbym też zakończyć tę dyskusję, bo wyszliśmy od DLSS-a 5, ale ja myślę, że dobrze, dobrze to w sumie, tylko że później tam doszukano się, że, że być może Ben Affleck miał jakiś ukryty cel, bo, bo chyba był inwestorem, czy posiadał jakąś firmę, która się zajmowała właśnie wykorzystywaniem AI przy produkcji filmów. Ale chodzi o to, że mieliśmy podobną dyskusję jakiś czas temu na, na temat tego, że Kiedyś wygenerowanie takiej, znaczy wygenerowanie, przepraszam, stworzenie sceny. Ja, na przykład, w Lorenz Rabi jest taka przepiękna, plenerowa scena, gdzie widzimy tysiące Beduinów, tam nie wiem, kilka tysięcy nawet. Zresztą w, w, w statystach liczysz. I tam ta scena jest w oddali, ale ona tworzy ten obraz. Dzisiaj coś takiego, to się generuje komputerowo, a i to powiedzmy, jest jakaś praca grafików, ale przyjdzie taki moment, że jakieś eksplozje, jakieś takie rzeczy, które do tej pory mówiliśmy, że to jest jakieś kiepskie CGI, to będziesz właśnie mógł sobie wypromptować i to będzie jeszcze tańsze. Więc chodzi o to, że zaczyna się po prostu wykorzystywać to nie w sztuce jako w sztuce, tylko po prostu do tego, żeby wypełniać. I ja naprawdę no, no nie tak, mam tylko, żadnego tylko problemu, tak jak obronie, na tym przykładzie, tylko że tylko ktoś w... sobie tworzy, tworzy własną rzecz, tak jak ty tworzyłeś, tak? Ja nie mam w ogóle z tym problemu, tylko że my korzystamy z jakiegoś takiego narzędzia, które nie jest w pełni profesjonalne. A są ludzie, którzy korzystają właśnie z tych mega profesjonalnych y, narzędzi, które potrafią robić y, cuda na kiju, nie? I to jest... Nie, ja korzystałem z, dokładnie z tych samych narzędzi, tylko po prostu to jest kwestia promptowania. Ja po prostu nie jestem ekspertem od promptów. Wiesz? Nie, no wie, nie jestem, ja to robiłem na przykład Masz piosenek na szybko. Spotify, ja tego jest nie... teraz wygenerowanych właśnie w AI i to są czasami śmieszne piosenki, to jakieś, nie wiem, No, no tak, ale e, Damian, to, o czym, jakby to, to jest wydaje mi się, że rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Jakby ja nie mówię, stary, a w, a w kinie mhm. dzisiejszym, tworzonym przez człowieka, chcesz mi powiedzieć, że wszystko, co jest tworzone przez człowieka, to jest wspaniałe? Nie, i tak samo jest z AI. No nie. nie wszystko, co jest wygenerowane przy użyciu w życiu ai ma jakąkolwiek wartość. Większość to jest środ, na który nie warto no tak, to w jest, ogóle tak spognać. Zresztą jest tak, slop, tak samo tak. jak internet. Jak nie było AI-a, to te wszystkie memy, filmiki i te bzdury były generowane przez ludzi. Rozumiesz? No tak. Znaczy one cały czas są generowane przez działy, ludzi. Tak. No, to, to ludzie muszą, że tak powiem, no teraz dać teraz Kiedyś, kiedyś Photoshopem musiałeś wziąć, wyciąć głowę od Anderson Anderson, tak. przykleić do innej ko kobitki, za przeproszeniem. A teraz to robisz... Y Dokładnie. Robiąc właśnie prompt. Nie? Ale to tylko ostatnie słowo yy, w takim razie. Czyli DLSS 5 na zasadzie takiej, że on podmienia obraz właśnie używając tego generatywnego jako filtr, to absolutnie yy, moim zdaniem to jest, to jest bardzo zły kierunek i on przeczy idei DLSS, którą do tej pory powiedzmy, yy, nie wiem, znaczy która przyświecała jakby te, temu, że na tych słabszych sprzętach możemy mieć właśnie tam lepszą grafikę, czy tam możemy te, te obrazy mieć właśnie podbite i tak dalej, te, te sztuczki. I, I nie wiem, co Nvidia chce zrobić, tylko niestety właśnie problem jest z tym, że ten pęd w tym kierunku rozwoju tego, on wpływa negatywnie na wszystko. Na ceny komponentów, na ceny sprzętu, na, na dostępność pamięci ram więc dla mnie to jest, to jest takie pompowanie tego no to tej ja jeszcze, bańki. Ja jeszcze i, chciałem się do tego i... odnieść, bo, bo i... ja się też nie do końca zgadzam z tym, co powiedziałeś. Wiesz? To znaczy, ja nie uważam, że to jest zły kierunek, bo to jest pytanie, znowu, yy, w jakim stopniu twórcy gier będą na to mieli wpływ. I, natomiast to, więc, więc jakby to jest jedna rzecz. A druga rzecz, tak naprawdę, wydaje mi się bardziej istotna w gruncie rzeczy, yy, to jest to, że dotychczas DLSS generalnie był po to, żeby uzyskać, troszeczkę oszukać ludzkie oko, uzyskać lepszą jakość obrazu poprzez właśnie ten upscaling, poprzez różnego rodzaju zabiegi, triki i tak dalej, po to, żeby no właśnie móc niższym kosztem zużycia zasobów wygenerować na przykład nie wiem, obraz 4K, nie? przeskalować coś z 720p do 4K i uzyskać przyzwoity efekt, taki, że jak siedzisz 5 metrów przed telewizorem, to nie jesteś w stanie tego rozróżnić, nie? Jakby te, te detale i tak się generalnie gdzieś tam zacierają, niezależnie od tego, czy masz kole oko, czy nie. Natomiast, y, więc oczywiście do tego, do, do pewnego stopnia ten DLSS 5 też to będzie pewnie gdzieś tam realizował, tylko mnie zaniepokoiło to, co powiedziałeś, bo na dzień dzisiejszy perspektywa kupienia, czy uzyskania mocy porównywalnej z dwoma y, GeForce'ami 50-90, no to ja nie wiem, to jest 50 tysięcy, nie wiem ile teraz GeForce 50-90 kosztuje, może jest tańsze, nie, bo zaraz będzie 60-90, więc pytanie jest, wiesz, jaki jest... Dokładnie, do kogo miała być ta prezentacja, bo... ja, do inwestorów, gdzieś za za, za 20, no Dokładnie, za, nie wiem, bo pasienie, gracze, za parę lat, gracze tak. zobaczyli to i wyrazili dosyć negatywnie w większości się na temat tego właśnie... No bo wiesz, bo to wygląda jak te reklamy w jaju tam y, aviomarinu, nie? Nie musisz żygać tak. po drodze z dziećmi i tam laleczki biegają, które wyglądają jak, wiesz, jak jakaś dumna tak. podróbka, y, nie wiem, Disneya tak. czy czegoś, nie? Więc, więc to, jest, to było coś, co, co, co moim zdaniem y, tak naprawdę się nie wydarzy, że to jest... Ja to porównałem w pewnym momencie do tego, do tej prezentacji Pamiętajcie, się, to chyba też nie wiem czy to było to chyba była Unreela, nie, technologia Unreal pokaz z Matrixem, pamiętacie? Pamiętacie, był taki, taki moment, że Kianu przechodził, wiesz, z, z bycia wirtualnym, z byciem prawdziwym chyba z Trinity, później się chodziło po mieście, trochę jak w GTA i że to miało taką niesamowitą grafikę, że właściwie nierozróżnialną między tym co rzeczywiste a, a, a tym co wygenerowane komputerowo no i to się jakoś tak nie, nie ziściło, nie? Być może właśnie ten Unreal Engine jest stosowany w filmach, bo tam chyba bardzo dużo rzeczy jest generowane na przykład w Mandalorianie, e, właśnie na tym silniku. Pewnie w jakichś innych produkcjach, ale no, w grach jednak mamy jakiś taki zastój, nie? I, i, i teraz po raz pierwszy chyba od właśnie od, od czasowego ray tracingu, Path tracingu mamy jakąś nową technologię, która diametralnie zmienia ten obraz, ale okazuje się, że to jest taka Taka, taka mrzonka, że to jest coś, co. To, nie, no, co, wiesz, jeszcze nie wiemy, bo, bo, bo, ja, bo wiesz, bo AI tak też z drugiej strony wiemy, że też potrafi wygenerować superrealistyczne czy ultra realistyczne obrazy, nie? A tutaj dostaliśmy coś, co wygląda jak po prostu. Yy, prostym tak. kosztem wygenerowana jakaś tam, yy, wiesz, to, to mhm. wszyscy znamy. Są takie filmiki, które jesteś w stanie na oko rozpoznać, nie, no dobra, to zrobiła AI. Tak, tak, tak. No. Znaczy ja to tak trochę nawiązując do tego do, do, do AI, pewnie, że. Że, że memy to jest coś, co jest takim, takim numerem jeden, jeśli chodzi o wykorzystanie tego wszystkiego. I naprawdę potrafią śmieszne rzeczy wychodzić. I, no, już teraz w świętej pamięci Chuck Norris miał taką bardzo fajną reklamę, znaczy nie reklamę, tylko to była parodia, e, słynnego, słynnego szpagatu na dwóch ciężarówkach. E, Van Damme, nie, Jean-Claude Van Damme właśnie miał taką chyba reklamę, już nie pamiętam dokładnie, czego to była reklama, ale było tak, że jechały ciężarówki, one zaczął się rozjeżdżać, a on między tymi ciężarówkami robił szpagat, to Chuck Norris zrobił właśnie taki, tylko że chyba na, na jumbo jetach, nie? Na, na skrzydłach. No, ale właśnie to jest to, że Chuck Norris wydawało się, że, żeby to że tylko leveluje, a, a, a, a. nie wiem... Y Zauważyliście to, czym przemknęło przez Basses' Social Media? Że, no że tak, jasne, że wiesz, dużo, dużo znajomych jest, jest fanami na lata 80. I, lat 80 i i gdzieś tam jakieś, jakieś wspominki wrzucali i ulubione swoje filmy. Ja na przykład osobiście nie lubię Czeka Norisa. Mam do niego sentyment, dlatego że mój dziadek bardzo lubił Strażnika Teksasu. Dla niego to był taki hmm. e, on w ogóle kochał westerny, chodził do kina na westerny i ten strażnik Teksasu był do niego takim, nie wiem, jeszcze jeszcze czymś takim jakby reminescencją tamtych czasów westernu, takiego wielkiego wielkiego kina westernowego, a, a ja nie, ja mówię, mam ten sentyment do niego przez, ten, przez ten, tego strażnika Teksasu, czasami z dziadkiem oglądałem ale generalnie to, to, to nigdy nie byłem fanem czeka, mm -hmm. więc tak spojrzałem, no rzeczywiście, no. Odszedł, no, w wieku słusznym i tyle. 86 lat, tak, tak, tak, tak. Znaczy ja w ogóle, się, czeka Norisa, to zawsze hmm, wydawało mi się, że on jest słabym aktorem, bo chyba nawet w czaku Norrisie kiedyś patrzyłem, jak długie są jego kwestie dialogowe. Czy to są takie kwestie dialogowe, których nie da się zapamiętać tak od strzała, nie? że po prostu przeczytasz na kartce linijkę tekstu i jeśli jest więcej niż dwie czy trzy to, jeśli on więcej tekstu mówi to znaczy, że, że jest jakaś głębsza rola i, i zawsze były takie, takie no, linijkowce ale ja miałem chyba po, po przeczytaniu tej książki, która była wydana nie tak dawno bohaterowi ostatniej akcji tam jest rozdział poświęcony Czakowi Czek to wróciłem do tych starych filmów które jakby zbudowały tą karierę i to nie chodzi mi o to, kiedy on się tam po raz pierwszy pojawił w Weźcie o ten smoka. Wietnam ci tak... pewnie chodzi, nie? Bo tam sporo tych filmów miał. No, tam był taki, taki film, znaczy oprócz Delta Force oczywiście, nie? Bo to jest taki, taki klasyk, nie? No to bardzo mi się podobał właśnie, żeby, żeby dobrze, żeby nie, nie przekręcić tytułu on był takim policjantem, kurczę. Nie, mo nie mogę tego znaleźć A, teraz, myślałem, Ale Myślałem, że powiesz o zaginionym w akcji. Eee... Nie, no to znaczy zaginiony w akcji też, kurczę. No, yy, bo tam były wiesz, różne, tam był samotny Wilk McQuaid, nie, yy, tam, yy, kurde no, Dobra, to Ja ci nie, nie pomogę, nie, bo ja podobnie jak Rafał nie jestem. Nigdy nie byłem żadnym fanem Czaka Norrisa, poza jakimiś memami, które w swego czasu, nie wiem, nie wiem, parę, paręnaście lat temu zaczął się pojawiać i, i ten Chuck Norris jakoś tak został yy, no, że tak powiem tak, wskrzeszo Chuck to wtedy coś wskrzeszony to z nie? Z życie, niepamięci. Tak. Nie? Tak. Ja nawet nie jestem ciekawy, czy uda się znaleźć genezę tych dowcipów o Chuck Norrisie? Że gdzie, gdzie był ten pierwszy taki Taki dowcip o... o, o nie, to o, wiesz, to, to tak jakoś, że tak bym wytrysło, jak swego czasu, wiesz, ludzie zaczęli, pamiętasz taki wyciągnęli Travolta z Pulp Fiction i, i wszyscy go wstawiali wszędzie, nie? I hmm. takie, pojawiały się potem takie różne mody, do dziś się pojawiają, że, że właśnie się wyciąga coś starego, zmienia kontekst i, i generalnie to jest takie uniwersalne, nie? I to pasuje do różnych sytuacji, jaką gif, który możesz wysłać. Tak samo z tym czakiem Norrisem. Znaczy ten film, znaczy nie mogę znaleźć polskiego tytułu, ale, tytuł, ale w Code of, of Silence z Czakiem Norrisem to są takie sprzed, no nie chcę, nie chcę strzelać, ale ja wydaje mi się sprzed dwudziestu pięciu lat. To, to tak, To są, że tak, tak, tak. gdzie my się śmialiśmy w liceum i to były te książeczki A. dobry humor chyba, ile dobrze kojarzę, to yy, też wyszedł... Rafał, ty w liceum i my w liceum to ja bym że to sprzed 30 lat. <laughs> No teraz się śmiejesz, ale to faktycznie jest. Tak. Więc Smutne. to są... A Jak skąd ta to nie mam tak, tak. pojęcia. Zresztą teraz się zacząłem o tym zastanawiać. Był taki moment, yy, że... Hula, wiesz... Internet w, w tamtym czasie był bardzo specyficzny i się śmiano naprawdę z dziwnej rzeczy. Na przykład były, pamiętacie, przeróbki Kubusia Puchatka, gdzie y, ekipa z tego y, całego lasu to była banda Meneli. I, i takie pasty, były pierwsze pasty prawdopodobnie, y, takie dwustronicowe opowiadanka były o Kubusiu Puchatku. Później były dowcipy łotyskich łoteski, chłopach. Dobrze kojarzę, tam były, mm -hmm. e, że, ta, że to halucynacja i śmierć z niedożywienia. Zawsze był ten, ten powiedzmy e, ostat, ostatni tam żart, mm -hmm. który wybrzmiewał. Więc myślę, że gdzieś to było podłapane z zachodu. To nie było, to nie było nasze tutaj. Sto... Zresztą no, zresztą kurde, no, te dowcipy też gdzieś tam na Stanach krążą. Przyrząd sam się, chyba są takie filmiki, gdzie on się opowiada pięć. Swoich ulubionych, nie? gdzie on tam robi pompkę i odpycha ziemię i chyba nawet widziałem ten filmik kiedyś. Także to gdzieś z zachodu. E, z zachodu przyszło do nas i my, ktoś to pewnie w tych latach 90. -tych, mm -hmm. na zerowych, początku zerowych, wyłapał i zaczął tworzyć. To tak wtedy to, to, to ruszyło, ale. Jaka jest geneza tych dowcipów? Nie mam bladego pojęcia. Może dlatego, że wiesz, w każdym filmie Chuck Norris gra taką samą postać, zawsze pozytywną. Zawsze gościa, który w sposób wręcz czasami przerysowany walczył z, z tymi wielkimi chłopami. No nie wiem. Mhm, ale to też jest tak jak... Znaczy, mnie już to tak jakby od, od pewnego czasu tak... tak tak dostrzegam to, że po prostu wiele, wiele tych gwiazdki na akcji, w ogóle wiele gwiazd filmowych, takich autorytetów, no nie, które, na których się wychowaliśmy, no my już jesteśmy w takim no, wieku średnim, powiedzmy, ale jeszcze, jeszcze powiedzmy, tam dużo przed nami, a ci, ci ludzie właśnie, którzy, którzy jakby stworzyli nasze dzieciństwo, nie? oni już powoli odchodzą i, i, i to, jest, to jest taki znak czasu, nie? że ja na przykład mam bardzo mało takich E, takich bohaterów kina akcji z lat dwutysięcznych. No może powiedzmy tam Jason Statham, nie? Tam kilku takich tego typu, No Atkins nie? jest takim gościem, który robi wrażenie zawsze, czy to jest mała rola teraz trochę w tych komediowo, tak. komediowych filmach akcji, to Atkins tak. jest spoko. No i wydaje mi się, że Batista jest niezły. Ehm, tak, tak, tak. Sina tak, tak. tak, jest tak. bardzo dobry. To są wszystko, znaczy mhm. wszystko. No, to są akurat dwóch wrestlerów, nie? Ale... Ale, Ale oni nie stworzą, moim zdaniem... rok miał taki t, moment, coś takiego, że przejął co, co, co, pałeczkę no. po Schwarzeneggerze i, i y, y, y, y, y też się wydawało, że... No to i w, był taki moment, że on był królem nie, kina akcji. Każdy... Tak, on był najlepiej zarabiającym aktorem w Hollywood. Hmm. I to się gdzieś rozmyło, chyba dlatego, że on po prostu w każdym filmie wyglądał tak samo. I, i Ale nawet... miał takie, wiesz, i takie fajniejsze role tam, wiem, że Ukeliego grał w tym Southland Tales, tego boksera i, i trochę w komediach takich dla ten dzieci. Chyba, nie? Ten, ten, ten ostatni film jego jest, jest taką dobrą rolą, nie? gdzie on się nawet zmienia, tak to charakteryzuje, inaczej wygląda, nie? nie jest łysym, osiłkiem, no nie napompowany. No i, tylko... i jakąś tam, wiesz, no aktorsko chyba też coś tam jest zaprezentował, nie? Bo bo przecież ten facet się z jakimś tam Poważnym uzależnieniem e, Mierzył e, I o ile dobrze pamiętam To Rok mówił, że gdzieś tam Wykorzystywał Swoje doświadczenia e, Z ojcem nie? E, i, I pewne sceny grał Grał tak jak widział u ojca Więc gdzieś tam no Nie tylko Aktorki na akcji, ale to wiesz e, Wydaje mi się, że ja nie wiem, ile ty oglądasz takiego kina, ja nie ja niedużo, a, mhm. a jest trochę tego takiego ki akcyjniaków kina klasy B, cały czas powstaje i, i czy, czy One już się Czy znaczy, już... teraz wiesz, ten Alan nie Richard, mod... Richardson, ten Richard, nie? On no. jakby teraz staje się takim Może głównym. On... Aczkolwiek ciekawe, jak ta kariera będzie wyglądała, bo ostatnio gdzieś tam pobił kogoś. Yy... Ale nie, ale widziałeś ten najnowszy filmik z, z, z kamery, bo on miał w ogóle kamerę na sobie. Taką, taką jakby bodycam. I tam widać po prostu, kto inicjuje całą, całą sytuację, która później niby jest przedstawiana, jako że to on zaatakował. Okej, okay, nie, nie, nie tego nie widziałem. Tylko te doniesienia gdzieś tam po ostatnich tak. tygodniach. Ale wiem o co się chodzi, tak, bo była teraz po prostu afera, że że przy okazji, wsiada, przy tak. okazji tego, tej premiery te, tego filmu e, maszyny, e, War Machine. War tak. maszyny. Um, wiesz co, ja ci powiem... Znaczy, że... be, nie będziemy o nim rozmawiać, ale, nie, ale tak, rozumiem, że, czego, że tobie czego, się mniej podoba. Nie podoba mi się ten film strasznie, ale do czego, do czego zmierzam? Wiesz, jest dużo tego kina, ale nie ma mody na takie kino tak naprawdę. Nie ma tego, takiego kina sensacyjnego w kinach. Jest bardzo, poszło to w streaming, a w streamingu jest, jest no, no trochę tam na przykład, no nie wiem, no to te, te filmy Jasona Sathama to są na jedno kopyto, po prostu zmienia się tytuł, pszczelarz, y, nie wiem, tam specjalista, e, tak, robot, hydraulik, hydraulik nie, może no, być ale stary. ale był working każdą był. dziurę. No, tak, przecież tak. Ciężko, ciężko mówić o wypromowaniu jakiejś nowej gwiazdy, jeżeli e, to nie trafia do mainstreamu. Na przykład no, o, o, e, filmem akcji, jakim takim jednym z większych e, w zeszłym roku, to był Nobody 2, gdzie no właśnie. O, o, Oden Kirk, tak, dobrze mówię jego nazwisko? Teraz, e, tak, no była ta No, to, ba, ba, ma, no, no. no tak, no, no to, to John Wick to też stary aktor jest Kijanu też 60, tak. także Wiesz, to są, to ciężko mówić tutaj o, o znaczy, promowaniu. Znaczy wiesz, no, Liam Neeson pomyśl, że aktor, który był znany raczej z takich poważniejszych ról, nie, zrobili z niego bohateraki na akcji. I on już też nie ma, masz swoje lata, ale cały czas próbują go wcisnąć w jakiś ten, wiesz, w, moim zdaniem jak ze wszystkim, po prostu przypadkowo wyszedł kolejny, znaczy wyszedł Taken, nie? Nie wiem, e, jaki jest polski tytuł? Taken? prowadzone, Prowadzona? Tak. Tak. I to był fenomenalny film, ale taki prosty, ale wiesz, w koncepcji, ale on tam zagrał ikonicznie, że się tak wyrażę, bo tam te, te jego kwestie, wiesz, jak on tym y, przez telefon ostrzega tego gościa, który porwał mu córkę, no to mm. to przeszło do, do popkultury, nie? Że, że wiemy o co chodzi, no nie? Jak on zaczyna tym głosem, odbiera telefon i mówi, to jest coś jak na przykład, nie wiem, w krzyku jest ten telefon do Sydney, nie? Czy tam y, jaki jest twój ulubiony horror, czy coś w tym stylu, nie? Że to są takie, takie momenty, i moim zdaniem, kwestia jest taka, że w tych nowych filmach, o których mówisz, tak, powstają. Jest dużo w ogóle takich typowych, właśnie fajnych akcyjniaków, które powstają dla streamingów, ale one moim zdaniem nie przetrwają próby czasu. I nie, nie, oczywiście nie że dlatego, nie. że one 100%. są złe, bo one są zrobione właśnie od linijki, nie, może fajnie wypromptowane przez, przez tych twórców, ale one nie mają tego, co. nie mają tych osobowości tych postaci, wiesz. No nie ma tego Stalona, który zakładał te, awione te m, awiatory, okulary, m, wykałaczkę w zęby i po prostu robił rozpirtuchy. Właśnie to są rzeczy, które nam zapadają w pamięć. Może dlatego, że oglądaliśmy je za dzieciaka i my je w jakimś stopniu e, nie wiem, e, upiększamy w naszych, w naszych wspomnieniach nie? W i, i, i dlatego my jesteśmy w stanie wybaczyć wiele. Nie? Powiedzmy, dzisiaj te filmy byśmy oglądali w jakimś innym aspekcie, nie wiem, pod lupę byśmy brali każdy aspekt nie, takiego filmu, co jest, co jest źle zrobione. Ale ja nadal uwielbiam właśnie, nie wiem, wrócić sobie, obejrzeć sobie, nie wiem, Tango i Cash, nie? No to są takie klasyki. A to jest takie gadanie oczywiście w stylu Dawniej to było i teraz nie ma nic. No tak, to... ale wiesz, ja bym mimo wszystko teraz, to, teraz się uaktywniłem, jak to powiedziałeś. Ja bym nigdy nie porównał żadnego filmu, stary, z Czakiem Norrisem, czy z tym Stathanem, czy z tymi innymi aktorami, których tu wymieniliście do tango i kasz, stary. No kurde, no. kaman. Miejmy jakieś granice przyzwoitości, stary. Nie można wszystkiego wrzucać do, do jednego wora, no. Ale to jest jeden wor, no naprawdę. Nie, to nie jest jeden wor, stary, bo właśnie chodzi o to, że yy, yy, to jest film, wiesz... Yy, Wydaje mi się, że tango i kasz się gdzieś tam troszeczkę wybija ponad ten chłam spod znaku z całym szacunkiem Chuck Norris. No. Stary, no, no nie wiem, dla nie, mnie... no Musisz obejrzeć, obejrzeć, tak, to an, obejrzeć Andrzej robił, dlatego tak mówisz. Nie, nawet, wiesz co, nawet nie wiedziałem, nawet nie pamiętam. Nawet, nawet nie pamiętam tego, ale wiesz, ale zresztą umówmy się, rosyjski reżyser, stary, no. oni dzisiaj są cenzurowanym. Tak. Ale nie, ale generalnie jest tak, że jeśli chodzi o, o, o to kino, kino akcji, to moim zdaniem ono było, było proste. Było... Na przykład ja niedawno oglądałem y, wielką drakę fińskiej dzielnicy i, i ten film moim zdaniem jest dzisiaj taki... Znaczy dla młodego pokolenia, może z ciekawości jakby oglądali, to może by coś nie, ale moim zdaniem on jest... Trochę za teatralny, trochę za, e, e, poprzekręcony. No, Kielas tam gra ciekawą postać, ale cały film to jest taka, taka bajka z, z dużą ilością właśnie jakichś. No tak, ale mi się wydaje, że te filmy, magii. ja akurat już nie pamiętam tej, tej, tej ale że no, te filmy jednak one gdzieś e, podchodziły troszeczkę z przymrużeniem oka stary. Chuck Norris nie no podchodził tak. z przymrużeniem oka stary. Chuck Norris był strażnikiem Teksasu na poważnie. Rozumiesz. No, tak. To jest zupełnie. Chuck Norris był takim strażnikiem Teksasu, jak ten drugi twój ulubiony aktor, yy, jak on się nazywa? Sigal. Ten taki co... Seagal, Steven Sigal, Seagal, Seagal tak. który stary po prostu. Oni gra... Stary Seag Steven Seagal wierzył w to, co robi. On grał na poważnie. I dlatego to wszystko Ale było tak. To są najlepsi aktorzy, taką wiesz, się okay, w Okej, no czarze, dobra, słuchaj, ja nie będę się wypowiadał, każdy ma swój gust, nie? nie no. Seagal to... jest ostatnio, no po prostu. Ale wiesz, ale no nie, nie, słuchajcie, ja, ja tutaj jednak uh, uważam, że ja będę, jeszcze jak mi ja powiem, że Ptaszek, ptaszek na Uwięzi uh, z Michelle Fiverr i z tym, jak on się tam nazywa, uh, z Gibsonem, to był, to też wrzucasz do tego jednego wora, no to ja już stary, przepraszam, ale uh, już wychodzę z tego pociągu. Nie, ale Mel Gibson też, też się okazał tażku, być świetnym uh, bohaterem. Ma na, na Uwięzi grała Goldie Horn. Goldie Hawn. O, przepraszam. Tak, dokładnie. Tak. Goldie Hawn. Zgadza się. I chyba ale, Russell, ale nie Chyba grała... Czy, czy e, ale patrz, jaki tutaj jest ten. Bo ja dobrze pamiętam, tam chyba grała ta pierwsza żona e, Sigala, Albo druga. Nie, nie, druga chyba, bo on pierwszy miał Japonkę. A druga żona Sigala grała. Nie. E, Kelly Labrock nie grała chyba. Co, teraz a nie, Słuchajcie. tam grała ta Severance. E, ale też piękna już... kobieta. Much, much, much. Ja ja much jak much mówimy, słuchajcie, jak już mówimy o tych różnych memach, to też mi się przypomniało, ile memów powstało na podstawie tego ikonicznego stylu walki Stevena Seagala, że po prostu są filmiki, jak gość po prostu wykonuje jakiś znikomy ruch ręką i goście dookoła po prostu padają jak rażeni piorunem, no. No ale to jest taka kwestia e, No ja wiem, praktyki aikido. A, Nie, Aikido, bo e, jest taki nie, też cię, słynny Nie, proszę nie tego ja Błagam takim... Cię, nie broń tego Ale nie, chodzi mi o to, że wczesny sigel, Sigal. Ja nie bronię Sigala Takiego po, po latach Po roku 2000 nie? Tam Może Exit Wound to był jeszcze taki ostatni Exit to był Bartkowiaka ta, chyba tak, tak. Tam Exit... Z, z DMX-em chyba grałem. Ale Maczeta zabija, tam e, Sigal nie gra na poważnie, gra czarny charakter u Rodriguez'a to tam trzeba go pochwalić za to, że sobie u, umiał z siebie zrobić jaja. To, to, to kurde... To jest dobry film, w sensie kreślę cudzysów, ale to nie jest tego wora Seagalowego. On tam zagrał. No tam właśnie, gościa, Ale który... Seagal Sig, ma coś, co, co, co, co właśnie jest, jest, no niestety, bardzo złą co. On ma niesamowite ego. Ego. Jak on, <grym> on temperament. w momencie, Tak, jemu tak, się on wydawało, jest że, on jest, że on jest Tak, że on jest największym aktorem <grym> wszech czasów. <grym> dokładnie. Bo on, jak zrobił właśnie te filmy, nie wiem, ponad prawem, prawda, jak zrobił Liberatora i tak dalej, no to on y, jakby osiągnął pewien status, y, no pożądanego, nie wiem, aktora filmów akcji, nie tylko, nie? I on zaczął też tworzyć jakieś takie swoje, nie wiem, y, produkcje, takie, które on, y, on współprodukował, na przykład, nie wiem, nie wiem, czy kojarzycie on Deadly Ground taki sposób. Zabójczej statut, Ziemi. Tak. Ja tak. kojarzę te filmy, bo to są filmy z ery, wiesz, VHS-ów i, I jak się wypożyczało kasety, to one po prostu tak. najpierw się oglądało na tych kasetach reklamy i tam te wszystkie jakby filmy chodziły w zależności od tego, wiesz, jaki to był okres i, i jak blisko mhm. były po premierze albo kiedy trafiały przez dystrybutorów do, wiesz, do, do A wiecie, o, do że ja Polskę, byłem na nie? jednym kinie, y, czy jednym filmie z Seagalem byłem w kinie? Y... Tylko na jednym? Tak, byłem na jednym filmie z Sigalem w kinie. Nie jestem pewien, co do zabiera, czy Raczej nie byłem na tym w kinie, ale nie jestem pewien, bo mogłem być, ale to taki okres hmm. czasu, że tak już słabo pamiętam. Natomiast byłem na tym mm, niezniszczalnym? Nie wiem, to był chyba taki tytuł. Grał tam gościa, który miał kartę kredytową z ukrytym ostrzem. Eee, kojarzycie ten film? To taki właśnie z końcówki lat 90. był. Mm mu chyba który jest braci Waynes. Mm -hmm. Nie wiem, nie kojarzę. Nie, nie, ja, ja wiesz. Poza tymi kilkoma ikonicznymi tytułami, które wymienił Damian, to ale twórczość wiesz, Stevena Seagala jest dla mnie tajemnicą, której nie zamierzam jest, jest, odkrywać. Jed, jest jeden, jeden, jeden łącznik z Mellem Gibsonem i, i ze Stevenem Seagalem, dwóch wybitnych aktorów. Obaj zagrali w filmie, który się nazywa Patriota, The Patriot. Ale wiesz, ale Mel to Gibson, ale właśnie chodzi mi o to, że wiesz, jak sobie przypomnisz yy, czekaj, to była chyba Zabójcza broń, nie? Ten tych ten, tak, ten filmów. Tak, no to Mel Gibson yy, był uroczy, wiesz, te, te filmy były urocze, były takie naprawdę, tam jednak było przymrużenie oka, tam była jakaś klamra taka, nie, no nie? tam zabój, wiedziałeś, to że to nie komedie, jest. No komedie. tak, no, jasne, ale, ale chodzi mi o to, że yy, no okej, okay, dobra. No, to, to I to jest. były też takie, to były też taka kwintesencja tego, co się później wykrywało. Komedie to ale gatunek. jednak sensacyjne. Wadi Cobb Movies. Nie? To nie były to takie były... komedie, wiesz, jak Naga Broń, nie? Na, bo Naga Broń to była komedia tak, z komedii. To była parodia. Jeszcze, wiecie, nie, no parodia, była... Nie? To była to nie? Był, tak, parodia, oczywiście, ale, ale parodia z, y, też komedia, nie? W jakimś sensie. Parodia jest też, też w, w, tak. w tym, nie? Ale mieści w tym pojęciu bym powiedział. No tylko wiesz, tylko chodzi o to, że... Y, no nie wiem, no. Ja, ja, ja inaczej na to patrzę. Generalnie no tak. też, też może generalnie Mel Gibson, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale wydaje mi się, jako aktor też ma troszeczkę większy urok po prostu. I nie, nie mówię tu o przystojności, nieprzystojności, o atrakcyjności fizycznej, tylko mówię o taki, wiecie, no, inne jest... spojrzenie, inny, inny taki, wprowadza nie troszeczkę inny... No, nie, to inno, jest, na wiesz... poziomie aktorskim Mel Gibson jest tysiąc... To jest inna, razy, liga, no. to jest inna ...lepszym liga. aktorem niż kiedykolwiek Chuck Norris był. to, to... to? Chociaż ja mówię, obejrzyjcie Delta Force, A bo to jest kapitalny ja pierwszy. Ale część, kto jest lepszy od, od Czeka Norisa? Bo, bo sorry, bo się na chwilę... Nie, nie, nie. Zurem... Mel, Mel Gibson. A Mel Gibson, no kurde, raczej, ej, ale... <śmiech> nie, <śmiech> nie wiem no, w ogóle... Bo tak jakby, nie, bo Rafał słuchać, teraz się powinien nie? wejść i powiedzieć, być... nie, nie, star, zaraz, spokojnie. Nie, bo ja, bo ja przez chwilę... Norris, to wiesz. Nie, nie, nie, ja Czego to pragną kobiety, tylko to jest ja teraz... w ogóle wybitna rola a, Mela Gibsona w ogóle. Musisz Dobra, a teraz jeszcze poprawię się. Seagal grał w maczecie i byłem na tym w kinie, na 100%, na maczecie byłem w kinie. Ale nie jestem, yy... byłem przekonany, że ten film ma, czy to zabija, ale to druga część się okazuje, że jest. A ten hmm. film, który mi chodziło, to jest nieuchwytny. Hmm. Ale to jest z kim, przepraszam, bo coś tytuł mi, coś tam mi świta. No właśnie, z którym z braci Waynesów i stary... A, to ja ich nie kojarzę jakoś, tak? No nie, no kojarzysz, bo to są, to są goście, którzy stoją za, za pową najlepszych komedii. takich. Kinonem gości, Ivory, tak. Waynesem. Tak, tak. Jeżeli coś W sensie mówi. to są Scary też movies, movies White Cheeks. White tak. Zresztą mówili tam są wszystko, bo tam jest chyba z pięciu tych braci, nie? Wayne. Nie wiem. Ale to jest ciekawe, bo ten film jest z tego samego roku, co krytyczna decyzja. A, tak swoją drogą... A nawet nie w, decision? Tak, tam wiecie, Seagal że też wy, się wy, jest... wyłamał i Seagal w tym filmie, no nie wiem, czy to dla kogoś będzie spoiler, ale Seagal tam gra 15 minut. Oczywiście nie gra pozytywną... Mniej, mniej nawet. mniej no, jest, Ale wiesz, co jest najlepsze? Ale... Ja mam zestaw filmów Blu-ray, takie, takie, to się nazywa Steven Seagal Collection. Tylko to jest taka mała kolekcja i tam są między innymi właśnie obie części chyba Liberatora, tam chyba ponad prawem, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie nim, ale jest Executive Decision jest tyle filmów, które, w których Seagal grał które mógłby się tam znaleźć, nie? Ale <grytanie> Executive Decision, gdzie on tam gra właściwie tylko na początku nie, bo to on tam chyba jakiegoś takiego agenta gra nie, z, z, nie z, chyba no, Delta nie, Force czy tam, no on gra, on gra jakiegoś komandosa nie? Tak, tak. Który ta, ma wprowadzić szybko... tego informatyka tam na pokład Force tak, One tak. Mhm. No ale tak, żeby wrócić do, do, do znowu za, e, z, zawróćmy do, do Chucka Norrisa e, A może do gier? W ogóle już tak No to, gier. to teraz, teraz będą gry, tak, to będą gry. ale chciałem tylko powiedzieć, że Chuck Norris, fakt, tak się nazywały chyba te e, to nie były, że dowcipy, tylko to fakty o Chaku Norisie. I to, to właśnie gdzieś więcej na początku lat 2000, chyba 2005 e, to gdzieś zostało zebrane, niemniej te dowcipy krążą, właśnie faktycznie gdzieś tam w tym w, tym, w różnych tam, no może nie w internecie, ale już tak od, od pewnego czasu jak ktoś to po prostu zebrał, nadał temu jakąś taką formułę i, i, i między innymi za to też czeka Norisa zapamiętamy. No ale panowie, nie, to już właśnie naprawdę Mam taką wizję w głowie, A, tak? bo wiem, że y, Mister Tigrał, ale przypadkiem nie Chuck Norris nie miał reklamy hmm, World of Warcraft? Dobrze kojarzę? Że miał, swoją, hmm. że, że miał swoją postać w World of Warcraft, taki na białym tle byli aktorzy i, mm, i dobrze chyba kojarzę, tak mi się wydaje, że... Czy ja nie dziwiłbym się, bo ja w ogóle widziałem bardzo dużo aktorów, nie wiem, reklamujących gry, no, ale Blizzard kiedyś, bo teraz patrzę na jakiś news, Blizzard kiedyś mieścił czeka Norrisa w reklamie World of Warcraft. No, o. No tak, mamy piękną klamrę, gramy gadamy o grach, słuchajcie, koniec o filmach sensacyjnych. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. tak. Ale, ale czemu, czy, czy tutaj jest napisane. Dobra, już dawiam, zostaw to mhm, Dobrze, no to co panowie, w co ostatnio graliśmy? I może tak, bo wiem, że już jest bardzo aktywny, rań, nie, ra, nie rań, mój, reaktywowałeś tak na poważnie, właśnie aktywnie, Kronikę Gier, Polską Kronikę Gier, wrzucasz pierwsze wrażenia, no i zaskoczyłeś mnie. Nie wiem, czy jakaś, Rafał Grawski Meral to była gra, która, która była na trochę na, na tak, śmierci latarze. Arcade'owe wyścigi z anime stylem takim mangowym. Ale że grasz? No. Nie, że miałem tu gdzieś tam na radarze miałem A. ochotę w taką grę pograć i, i na tych naszych takich przewidywaniach to e, chyba nawet przy zapowiedziach to tak o tym mówiłem, że, że jestem nawet zainteresowany. Mhm. I już ty się wyrwałeś przed szereg w tym sensie, że kupiłeś wersję deluxe, żeby móc zagrać aż trzy dni wcześniej. Bo mi się nie Jestem... chciało czekać, wiesz, ja, ja, ja myślałem, żeby nie kupić w ogóle kolekcjonerki, nie, tylko potem stwierdziłem, że ona jest w sumie droga, po drugie niby fajna, ale wiesz, znowu będę te kurzu zbieracze stawiał i, i w sumie no, nie tak. mam gdzie tego stawiać, a potem sobie pomyślałem, że i tak jak zobaczyłem, że te kolekcjonerki i tak w ogóle, wiesz, premiera jest w piątek, a kolekcjonerki ci wyślą dopiero po weekendzie. No to wiesz, tak jest słabe trochę, nie? Więc, mhm. y więc zdecydowałem się, że kupię cyfrę, a na PlayStation ta cyfra y, różnica, tam była 5 dych, no ale jeśli powiedzmy jeszcze skorzystasz z tych jakichś tam prepaidów to, to w sumie kosztuje prawie tyle samo co, co ta normalna, to jest za dużo stare za tą grę moim zdaniem, to jest, to jest za duża mhm. kwota i podejrzewam, że ona i tak y, stanieje wkrótce znaczy nie wiem czy wkrótce, a może nawet trafi do jakiegoś PS Plusa, bo to jest dość trudna ścigałka, wiesz, nie ma żadnego dema, żeby, żeby ją y, oprawić, ale jest zajebista muzyka i, i w trakcie jazdy się wpada w taki totalny trans, wiesz, leci ta muza, wiesz, na słuchawkach sobie odpalasz, Lecisz yy, w tym wyścigu i, i jak już załapiesz miejsce i te podstawy, już zaczynasz w miarę świadomie grać, czyli, yy, bo, bo tak myślę, że przez pierwszą połowę tej kampanii to się w zasadzie yy, troszeczkę zmagasz z tym kontrolerem, nie? I, i tak do końca nie wiesz, yy, bo, bo musisz trochę te... te, te od... Nauczyć te twoje półkule mózgowe, żeby one działały w wiesz, troszeczkę taki niezależny sposób, nie, żebyś, żebyś mógł tym samochodem w miarę efektywnie sterować. No bo to nie jest takie sterowanie, że naciskasz gaz i jedziesz i ewentualnie jakieś pojedyncze guziki, i tak dalej. Tylko tutaj jest jeszcze ta druga gałka analogowa, która powoduje, że sterujesz tym jakby wchodzeniem w te drifty, nie? Więc ja jestem fanem generalnie takich gier, takich zręcznościowych i. No i dlatego właśnie, a, a ich brakuje ostatnio, nie? jakby nie poza tą forcą Horizon, która parę lat temu wyszła, która zresztą na dłuższą metę dla mnie już zaczyna zjadać własny ogon. No. Też mhm. ostatnio chyba gdzieś słyszałem taki komentarz, że ta nowa forca która jest w Japonii, że jak nie będzie motorów, to będzie naprawdę porażka i chyba się z tym zgadzam, bo kurde, co jak co, ale Japoń, Japończycy są chyba yy, generalnie... Nie musi być Kawasaki. Nie? No, najbardziej, nie. producentami najbardziej kultowych yy, takich ścigaczy, nie? Ja nie wiem, jak to się tam profesjonalnie nazywa, nie? Więc, więc wydaje mi się, mhm. że to było naprawdę Miss Opportunity, yy, żeby też nie zmienić, ale znając Microsoft... Czy znaczy, dla nich to nie, nie będzie Miss Opportunity, będzie, to będzie tylko DLC po prostu z motorami, nie? Nie, nie, ja nie myślę, że niekoniecznie. Moim zdaniem nic nie będzie tak? z motorami. Też, mhm. też tak może być. No ale wiesz, co mnie mieli... bo, bo mm, na pierwszy rzut oka, tak, jak, jak patrzysz na, na, na yy, zdjęcia z, z tej gry, to ona wygląda właśnie bardzo futurystycznie, bardzo arkidowo. Ja pamiętam, że oryginalny Screamer, gdzieś ona jest jakimś takim, no, łączy się, tak, bo sam chyba gdzieś powiedziałeś, że, że to jest to samo studio, które tam chyba kiedyś zmieniło nazwę, tak, ale tak. ten oryginalny Screamer z lat 90. No to tak, segarem. Tak. To on właśnie, to była taka gra rajdowa bardziej. Nie? Tak, tak. A tu mamy wyścigi bardziej przypominające, no nie wiem, Need for Speed Underground. Rozumiem, że tam jest w ogóle jakaś fabuła. Grafiki są takie trochę. Visual no nie, novel. Visual to novel. Dla, dla ciebie i dla Rafała. Tak. Teksty są dosyć ostre, bo tam jakieś podteksty seksualne się No pozyskuje. tak, ja wiem, Dużo tak. przeklinają, wiesz. Jest jakaś taka, powiedzmy tutaj. Yy, Kim my tam jesteśmy w ogóle w tej grze? Kogoś się że tam tak... Nie no, stare fabuła, to, ale to też jest, wiesz, bo, bo ta fabuła, jakby jak się nad tym zastanowić, to to wszystko się trzyma kupy, nie? bo ta fabuła to jest taka, że my jesteśmy jakimś tam, jakby my nie sterujemy jednym zespołem, tylko tam są różne zespoły, które biorą udział w tych zawodach, które się nazywają screamer, śmiertelnie niebezpiecznych zawodach, wiesz, i tak dalej, nie? I, i, i każda z tych drużyn ma jakiś tam swój cel, nie? Jedni tam y, y, walczą, no, nie chcę tutaj tam za bardzo tego rozwijać, wiesz, bo to, to niech każdy sobie ma tam jakąś niespodziankę i niech sobie to zobaczy, no ale nie wiem, ktoś tam poszukuje zemsty, ktoś tam chce się odegrać na kimś, ktoś z kolei chce y, nie wiem, odzyskać y, jakieś tam stracone zaufanie i tak dalej, nie? Więc to, jakby ty, te... i to tak skaczemy, nie? W trakcie, w trakcie tej fabuły. I, ale to jest, to jest tak grubymi nićmi szyte i naprawdę momentami masz takie wrażenie, że dobra, już skończcie gadać, nie? Ta, ta fabuła jest tutaj taki trochę przerost formy nad treścią, w ogóle co jest ciekawe, słuchaj, to y, jakaś Japo jeszcze nie, to nie pamiętam w tej chwili, jakie japońskie studio, ale y, oni zatrudnili normalnie Włosi, zatrudnili japońskie studio, które im zrobiło w ogóle te filmiki, bo też są takie przerywniki animowane, y, właśnie utrzymane w klimacie właśnie tych, tych, tej japońskiej animacji i y, y, no i co ciekawe, właśnie wszystkie te postacie mówią, wiesz, każdy mówi w swoich językach, tam, yy, także, także to też no to jest takie... Różne nacje, tak? O, to jest ciekawe. Tak, różne nacje, ale oni się wszyscy niby rozumieją, bo każdy ma chip w głowie, że yy, wiesz, yy, tłumaczący. Tak. tak, dokładnie. Bo to się dzieje tam w odległej przyszłości. No wiecie, wiesz, tam jest taka fabuła, że tam jest wielka korporacja, którą niby stworzyli faceci, ale w gruncie rzeczy w tej korporacji yy, jakby niby rządzą kobiety, ale w gruncie rzeczy, rzeczy rządzą faceci, ale też są bardzo silne kobiece postacie. Takie, tak, jedna z takich super złych postaci to jest właśnie yy, taka matrona rodu, powiedzmy, gdzieś tam, mhm. która strasznie poniewiera tego jednego ze swoich tam yy, bodajże synów, nie? kuciesze tam tych ochroniarzy i tak dalej, więc... Yy. No wiesz, ja, ja widziałem ten zwiastun, taki story trailer, nie, który jest, i po prostu te fragmenty tego anime no, wyglądają tak niesamowicie. One oczywiście są wyrwane, wiesz, żeby tak dynamicznie wyglądały. Tam jakieś, jakieś naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją. Ja aż, aż mam taką, chciałbym mieć po prostu ten film osobno, bo ja mam wrażenie, że te gry, że ten, te, te, te wyścigi, przynajmniej jak patrzę na ten zwiastun tej historii, że one są tylko tak pretekstowo, żeby się pojawiły te samochody, nie no tak, bo ta bo... historia jest taka mięśnista. Tylko, że później widziałem te fragmenty, które są właśnie w tym zwiastunie, które są mocno zanimowane, że mhm. one wyglądają niemal jak w Dispatchu, nie? te animacje, nie? bo to jest taki poziom. Tego, tego, tego te, te, te, tych filmów przerwnikowych, ale później to, co ty po, nam rzucałeś na, na tym, no, to jest właśnie to visual novel. Czyli stoją dwie postacie, znaczy no, dwa razy i, i, mm -hmm. i dialogi tak. się klikają. I, to, jest, i to, już, to już wybija trochę z tej imersji tego, tego filmu animowanego, przeplatanego wyścigami. Nie? I nie wiem, jak to się balansuje, czy tak naprawdę te, te dialogi, to one się pojawiają na początku, później jest tak, że właściwie cały czas tylko jeździsz i na tym się koncentruje gra, i dopiero później jakby odblokowujesz kolejny jakiś punkt w fabule, który który ci coś przedstawia, bo to jest, to jest interesujące, nie dla mnie, czy to jest nie, no to jest, jest oni, gra, oni taka, gadają, to wiesz, i to jest na zasadzie historię. wiesz o co chodzi, to, to, to są, są takie, wiesz, jakieś B? nie, ale to, wiesz słuchaj, ale to też jest bardzo ciekawe, wiesz, i, i bardzo fajne w gruncie rzeczy z tej, tej grze, bo to nie jest do końca tak, że tylko i wyłącznie y, jakby ta fabuła, nie? Ta fabuła jest, ona jest rozbudowana, jednym się będzie podobać bardziej, dru drugim mniej, to jest, to jest normalne, ale oprócz tego masz y, y, próby czasowe, jakieś wyścigi arkadowe, tam są jeszcze jakieś, wiesz, y, cele, które musisz zrealizować y, danymi pasami, wyzwania to się nazywa. Y, y, przede wszystkim możesz grać online, ale przede wszystkim masz ten kanap. Powykop, czyli coś, co jest generalnie w dzisiejszych grach, bardzo, bardzo rzadko gdzieś tam wykorzystywane. Nie? A już na pewno na tych dużych konsolach, czyli wiesz, na PlayStation czy na Xboxie. Na Switchu jest trochę lepiej z tym, nie jest, jest, jest więcej gier, no bo Switch de facto sam z siebie jest predestynowany. Do, z uwagi na no te tak. kontrolery, do tego, żeby można było grać w kilka osób, przynajmniej w dwie. Tam jeszcze, ja chyba o tym nie mówię w filmiku, ale jeszcze te, te postacie, które wybierasz jakby poza kampanią, bo kampania generalnie to jest przynajmniej ta, one się, tam są trzy komponenty, trzy duże jakby takie wątki. Ja jeszcze nie skończyłem tego pierwszego, już tam jestem przy samym końcu i, i ta pierwsza to jest de facto taki samouczek, nie? Każdy z tych wyścigów gdzieś tam wprowadza nowe, nowe elementy, nie? Żeby, bo, bo naprawdę to sterowanie jest takie zupełnie inne niż, niż to jakby niby takie same, gaz, hamulec i tak dalej, no ale jednak troszeczkę inne z uwagi na to sterowanie tym, tymi, tymi poślizgami, więc jakby do tego się też musisz przyzwyczaić, nie? I te wyścigi są trudne, to bardzo łatwo jest stracić pozycję, i, a przynajmniej, nie wiem, może to jest mój słaby skill i, i ciężko się potem to wszystko odrabia, nie? Ale mówię, no, muzyka, ten cały vibe, taki retro, y, futuryzm, nie wiem jak to nazwać, wiesz, y, zakorzeniony w latach 80. nie? Te menusy, takie jak w ogóle w starych, japońskich, y, ja to tak przynajmniej postrzegam, y, wiesz, y, gierkach y, automatowych. W ogóle ten, ten selekcja, jak, jak wybierasz sobie tam jakieś pojedyncze wyścigi, to selekcja postaci jak w jakimś do wiesz, jakimś Tekenie. Mm -hmm. Te postacie mające jakieś swoje supermoce. Piękna robota, naprawdę. Pod tym względem takim stylistycznym I, i w ogóle wiesz, ja tego nie wiedziałem, bo ja nie obejrzałem nawet żadnego traileru tak naprawdę tej gry. Ja to kupiłem trochę w ciemno z uwagi na, na, na taki apetyt na na arkadowe, tak czułem, że to będzie fajna gra, nie? Na, na, na taki apetyt mm -hmm. na, na właśnie arkadowe ar, ściganie. I i teraz mi uciekła myśl, co chciałem powiedzieć. Kurde. Mm -hmm. A, już to... wiem. I jak to... zacząłem, wiesz, przygotowywać się w ogóle później do, do jakiegoś takiego zwerbalizowania tych różnych moich myśli, które mi się tam w głowie zaczęły kołatać i zacząłem... To, to właśnie się okazuje, że Milestone to jest graffiti, oni się przemianowali na Milestone. Ja, ja podejrzewam, że nad tą grą nie pracował nikt, kto pracował wcześniej nad, wiesz, nad tym oryginalnym Screamerem. Ale wiesz, jak sobie prześledziłem cały, cały ten dorobek, bo to włoskie studia, nawet nie wiedziałem, kurczę, to nie tak, cała seria ride wiesz, tych ścigałek motorowych, yy, nawet sam za, bo t, t, ta seria ride to jest w ogóle ciekawa, bo w, ja w internecie widziałem mnóstwo takich shortów, jak ludzie pokazują fragmenty z tej gry i one wyglądają hiperrealistycznie, wiesz, yy, jak ci ludzie na tych jakichś tam kawasaki właśnie nomen ścigacza gdzieś tam zapierdzielają, nie, w, w tym, tym i ja się w ogóle, ja uwielbiam to poczucie prędkości, nie, chociaż nigdy nie lubiłem motorów, ja niestety wolę samochody, kurde to jest jakby ten, ale, ale w cyfrowej wersji, wiesz, kto wie, więc zacząłem sobie myśleć nawet też może jakiegoś rajda, gdzieś na jakiejś promocji nie wyhaczę na, na plejaku, żeby sobie akurat pograć. Nie? Bo kurczę wiesz, większość czasu spędzam w Crimson Desert na PC i tak na dobrą sprawę po robocie, czy gdzieś znowu siedzę przy kąpie, nie? I wiesz, i, i wolałbym mhm. się położyć na kanapie i sobie pograć trochę bardziej lajtowo na, na, na konsoli, więc muszę, muszę mieć jakiś taki odstresowywacz nie? z boku. Mhm. Więc, więc kto wie, może sięgnę po tego rajda. Także nie no, słuchaj, ja. Ja jestem naprawdę y, miło zaskoczony, natomiast no, tak jak mówię, wydaje mi się, że te 300, no nie wiem, no teraz jak w sumie o tym wszystkim powiedziałem, to, to pokaż mi inną grę, która jest tak napakowana, y, wiesz, kontentem, y, nie? Takimi właśnie... No, on czy, desert. Y, Okej, okay, jasne, ale, ale mówię, wiesz, w kontekście ścigałek, nie tak naprawdę. No tak, tak, jasne, tak, tak. w Forza Horizon jest napakowana wszystkim, ale tam jest po prostu nawalone znaczników na mapie, nie? I to wszystko jest to samo. A tutaj chodzi mi o to, że to jednocześnie jest fajne, nowe, świeże, takie troszeczkę inne, nie? I, i powstało w tym świecie gier WA. Mhm, ale ten, ten, ten to jest yy, jeszcze tak. Rozumiem, że tam nie ma otwartego świata, tylko to są nie, po prostu... Czyli nie ma takiego są... vibe'u właśnie takiego... Wiesz co, ja się w... ostatni raz... W... Ja w ogóle jestem wielkim fanem Wipeouta, nie? Takim, ale takim naprawdę Wipeout od pierwszego, od, od pierwszego Wipeouta ja po prostu kocham tą grę i, i zawsze kochałem, Mi się strasznie to podobało. W ogóle ja pamiętam, jak wiesz pierwszy Wipeout wyszedł, to ja byłem w szoku i tak się podniecałem, że Sony w ogóle tak zajebiście to zrobiło, że to jest taka gra, która się gdzieś tam przeciął świat tych DJ-ów, tej prawdziwej takiej muzyki elektronicznej, wiesz, ale takiej powiedzmy jakby to powiedzieć z wyższej półki, tak to nazwijmy. Mario Kart dla dorosłych. Nie, nie, ale takiej wiesz, z wyższej półki takiej undergroundowej i on się, czyli takich twórców, prawdziwych twórców przez wielkie te się przeciął ze światem gier wideo i to jest takie zajebiste, to jest taki wiesz, na no, World Collide, nie, coś takiego. Um, i, I później pamiętam na, na PSP stare się zagrywałem w Pulse i, i, i Pure. Mhm. Ja pierdzielę, jaka jakie tam była genialna ścieżka dźwiękowa w obu tych grach. No po prostu coś fenomenalnego. I, i wiesz, i dla mnie takie połączenie, właśnie taka super, zajebista muzyka elektroniczna, yy, prędkość, poczucie prędkości takiej w ogóle te szalone trasy z wipeouta, to jest coś, co ja uwielbiam i to jest podobnie, tylko że to są samochody, nie takie futurystyczne, tak. nie? W, Gdzieś tam... A pamiętasz Blur, nie? Jeszcze z czasów... Uh, blur uwielbiam, saniotki. stary. To, to była no. właśnie, bo wiesz, bo ja generalnie bardzo lubię właśnie takie gry, które troszeczkę odchodzą, wiesz, ja z jednej strony jestem wielkim fanem y, Gran Turismo i Forcy, ale z drugiej strony lubię, wiesz, odejść sobie trochę y, w te klimaty takie bardziej od, o, y, mm, odkręcone. Tak. Mhm. Ale może Rafał ja. nie coś powie, bo ja to teraz gadam jak ten, a, a Rafał też mówił, że kurczę, gdzieś tam miał na radarze, nie? Ale tylko miałem na radarze, no ja teraz a. nie kupię tej gry, to wiesz, to... Nie, ja wiem, ale, uważam, ale chodzi żebym... Ja na przykład, jeżeli powiedziałeś o Wipeoutcie, no to yy, ja pamiętam yy, właściwie samą muzykę i tu się zgodzę, że to było coś, co robiło niesamowite wrażenie i myślę, że ten... Yy, ja dopiero tak muzykę elektryczną zacząłem słuchać na studiach. Wcześniej, wcześniej yy, słuchałem ciężkiej muzyki, yy, ale i hip-hopu też, nie? Zawsze, całe życie, ale yy, myślę, że Wipeout to było takie moje pierwsze w ogóle, pierwsza styczność z taką lepszą muzyką mhm. elektroniczną. I, no w moim przypadku chyba yy, też. I mam wrażenie, że trochę yy, nie wiem, czy, czy się ze mną zgodzicie, ale był taki... Yy, iPad ma bardzo charakterystyczny styl, jeżeli chodzi o prezentację, mm -hmm. okładkę i, i menusy i tak dalej. I mam wrażenie, że trochę e, sa, sama gra była, powiedzmy, takim trailblazerem. W sensie ona wyznaczyła pewne trendy, e, mm -hmm. albo do, tak doskonale wyczuli je gdzieś tam, e, że, że później... Ten wipeout, ten styl wipeouta się gdzieś tam przelał na w ogóle na muzykę elektroniczną, na okładki tych płyt i, mm -hmm. i tak dalej. Także yy, tutaj się zgodzę teraz z tobą. Jak... Ale nie mam nic do dodania Proszę, na poczekaj, temat no bo... Screamera, bo nawet tego pierwszego nie grałem, nie znam tej gry. Bo, bo nawet, wiesz, jak teraz o tym mówisz, to teraz ja sobie tak myślę, patrzę na tą stylistykę. Yy... Maratonu i, i patrzę na stylistykę okładek, szczególnie tych różnych, jak sobie przeglądałem ostatnio na stronie maratonu, te różne materiały i, i tam są zdjęcia, takie covery powiedzmy utworów muzycznych, które gdzieś tam były wykorzystane przy, przy, czy powstały w okolicy razem jakby z tą grą, to kurde znowu to zalatuje gdzieś wipeoutem. No, to, jest, to jest jakiś tam... taki futurystyczny, super odległy design, nie? który tak jak no mówisz... Plus te kolory właśnie... takie jaskrawe, no Tak, nowe, tak, tak. tak no, zdecydowanie, za kolory. zdecydowanie. te charakterystyczne czcionki, wiecie, przy, Tak, tak, tak. Yy, nawet nie w samym tytule, ale tam w samej grze. Yy, tak. yy, gdzieś tam przy tych... tych te nadruki pozycji, na samochodach, wiesz, ta tak. gdzieś tam... Na samochodach na, w, w, w, mhm. kurde, to, to nie są samochody, to co, takie Polita, ze latające, ścigacze, latając, ścigacze, no, ścigacze no. coś takiego. No. No, napędy magnetyczne, nie wiem, jak to. Wiesz, to w ogóle to jest najlepsze, że. Yy, a propos Switcha, to, nie, to jest ta, ta gra Fast FMX. Tak, Max. Obie. I tą na pierwszego, to są i tą, świetne tą na drugiego. Gry. To jest taki duchowy spadkobierca. Yy. Ale tam nie ma tego, tam nie ma tej duszy. No, nie ma tego takiego. Zakończyłem ja obie, ta. bo tam one się dość szybko można je skończyć. Tam, powiedzmy, w cudzysłowie, skończyć tam przejechać te, powiedzmy, te wyścigi, które się układają w jakąś taką quasi kampanię. Yy, I one są fajne, one są super, one są dynamiczne, one są świetne. One też mają jakąś swoją tam, yy, jakby to powiedzieć yy, kurczę, jak to się ładnie mówi tą, tą swoją, yy, ten swój pazur. Yy, odróżniają się troszeczkę, mimo, że, tak jak mówisz, są na pewno gdzieś pokłosiem. Yy, wipeouta i na pewno ja o nich myślę ciepło, ale, ale tam, nie wiem, może to kwestia tej muzyki, tam jest taka trochę bardziej generyczna, wiesz, tam nie ma tej właśnie tego takiego aspektu, wiesz, no, kurde, może to jest ten taki syndrom jakiejś wolności dla mnie, nie, W cyfrowej, że ja sobie po prostu tak. z szybka muza, gdzieś do przodu, pędzę przez siebie, wchodzę w jakiś taki trans, wiesz, no. prawie high jakiś, tak. kurde, to jest, wiesz, to, to, muzyka, to trans, jest, no. trans, rave, no nie, no fajny. No to ja myślę, że jeszcze, jeszcze trochę po, bo, poobserwuję tego, co się tam wokół tego streamera dzieje. Może właśnie jak będzie w dobrej cenie. No tak Może wejdzie do Game Passa, teraz, wiesz, za jakiś tak, czas. Tak, no dokładnie. Bo tak A wiecie, w ogóle tak jeszcze wracając do gier, wiecie, w jaką mam, muszę wyciągnąć z szafy PlayStation 3, bo teraz jak rozmawialiśmy, to zapragnąłem zagrać w motorstrom Apocalypse. To była dobra to tak, kurde, była Tylko graj w wersji ja płytowej. Cały motor, wszystkie Motor Stormy. Tak. Kurry, Teraz... ja te, kocham, kocham. Ja mam też wszystkie apocalypse, Motor Stormy. Apokalips jeszcze, bo a, to pamiętam, powstał, wiesz, tam. Ja już nie pamiętam, czy to Apokalips był pierwszą grą, która zrobiła te niszczące się trasy, bo potem był, wiesz, ten split second, zdaje się, on miał podobny, po, podobną konwencję, tylko ja już nie pamiętam w tej chwili chronologicznie, co było najpierw. Wydaje mi Na się, split że apocalypse mógł być wcześniej, bo tam, a, tam, ale generalnie chodziło o to, że sam się miałeś po prostu tak, że te, ta trasa ci się mogła zmieniać właśnie, bo tam się odpalało pe, pe, pewne tak, wydarzenia to, na trasie. Split second ale, to samo, nie? Że ale to w motorstronie to jest, to jest taką też dużą cechą było to, że te, że te trasy nie były w cudzysłowie liniowe, tak? Mm -hmm. Że czasami mogły działać górą, czasami dołem, czasami e, większość, tak. czasami coś przeskoczyć, więc one były niesamowicie takie też w ten okay, sposób ja interaktywne. Streamie, czy jest split I, i, i to roz, ta rozwałka i to, yes. to wszystko. No. Za 32 zł, stare Apokalipsa? już wiem, co sobie kupię. Nie, nie Split, nie, Apokalipsy. Bo Splitsion. właśnie, bo, bo nie ma na PlayStation 5 wersji, nie? Jest tylko nie, na nie ma, ale... jest zablokowana na, na PlayStation 3. No. Ale, tylko jeszcze Ale, ale wydaje jedna mi się, rzecz. że jest chyba w streamingu dostępna, była na, na ale, ale w plusie. Ale nie opłaca dostępu. się, znaczy nie opłaca się. Jak wyciągacie PlayStation 3, to też poszukajcie tej gry na płycie, bo ona wyszła wtedy, kiedy chyba się wydarzyła Fukushima, tak? I, i ona przez te motywy to te wszystkie filmy w wersji cyfrowej, które były... Tak, tak, Powycinane, bo, bo... I dlatego to jest taka wersja, ta cyfrowa jest taka niepełna. Oczywiście mm -hmm. ona ma ten sam miód, jeśli chodzi o rozgrywkę, ale ona jest wybrakowana pod tym względem, więc to też jest taki... Jest okrojona, taki masz rację. Teraz ja, mam, ja mam tylko cyfrową wersję. Yy, Do pamiętam tą pamiętam to, to sytuację, że też się zastanawiałem, o co tu chodzi, nie? I, i sprawdzałem rzeczywiście ona jest ogołocona z filmików. Hmm. Ale to nie zmienia faktu, że to jest po prostu... Z, jedna z najlepszych takich arcade'owych. Do tej pory myślę, że ma, znaczy ma, ma co pokazać, nie? I graficznie no bardzo Motor Stone, ja, ja Każdy Motorstone, kurde, wiesz. Ja wiem, że ten Split, ten, ten o którym ty mówisz, ten Apoconet, Arctic to jest Edge taka, na PSP Polacy. to jest taka wisienka, nie? Ale, ale ten generalnie i pierwszy, i drugi. Pierwszy, to taki pustynny. Ja pamiętam, jak to w ogóle wyglądało wtedy. To kurde niesamowite i oczywiście ten drugi taki bardziej, tam były klimaty dżunglowe, nie, z tego co pamiętam no to super gry musiałbym wyciągnąć teraz Gryda. szafę ten, bo ja w ogóle o, wyciągnąłem a propos śigałek, bo też tak sobie pomyślałem, ale to już jakiś czas czasem nie, nie ze względu na, na, na twój filmik twoje pierwsze wrażenie ze Screamera, bo tam jak wrzucałeś na grupie Phantasmagirli, tam wspomniałem, że to mi się przypomina właśnie te najlepsze czasy ścigają właśnie z tej, z tej ery PlayStation 3, 360 no i właśnie projekt Gotham Racing. No stary. Trójeczka i czwóreczka, ale jakie to były gry niesamowite, bo tak, miałem po pierwsze widok z, z kabiny. Tak, to w ogóle jest ma, rzadko spotykane w arkadówkach. E, nie? No, jak ja wspominam je teraz, to one mi się wydają realistyczne. Wiadomo, że jak je odpalę, to, to może czar prysnąć. Ale wiecie, no ja, ja, miałem, ja to samo miałem z, z, z, z kilkoma tytułami, że... Tak, że to, że to takie niesamowite po prostu ym, podejście do, do, do, do takich detali I chyba wtedy też te gry chodziły w 60 klatkach, ale się nie mylę. Mogę, mogę się mylić? Nie, PGR się, że... nie. PGR chodził chyba w nie. 30. A, nie. No, to musiał, musiałbym stwierdzić. No, Musiałbyś sprawdzić, no. ale wydaje mi się, że nie. nie, nie. No. no, ale w ogóle tak chcę powiedzieć, że ten cały, to te, prawie dwa tygodnia, jeszcze właśnie z Rafałem nie rozmawialiśmy dłużej, to bardzo intensywne pod, pod względem grania. Jeśli chodzi o mnie, tylko że mogę powiedzieć, że te, te granie ograniczyło się do dwóch tytułów. Jeden, o którym już rozmawialiśmy w dwóch poprzednich odcinkach, więc specjalnie nie będę tutaj jakby czasu zajmował, ale to jest maraton. Mhm. W maratonie cały czas się coś, coś, coś dzieje, coś zmieniałem. czasu w tym maratonie. No ja, ja patrzę, mam jakieś 50 godzin. I, e, i cały no, czas ja mam 50, e... jak sumuję, wiesz, 30, bodajże 7 i, i te plus 13 z slam, tak. serwer slamu, nie? no bo to jest w tak. zasadzie Ale to samo, jest nie? to jest gra Magnes. Ja Tak jak ja mogę tam ginąć, mi czasami może ten raid nie wyjść, ale wybrałem sobie te obrzeże, na których cały czas jakby żeruję, i, i mam jakąś taką frajdę, ale widzę po prostu ten, ten, ten endgame, to te, te, te archiwum kriogeniczne, ten statek i tam po prostu to wygląda jak coś absolutnie niesamowitego, ale już, już widzę, że, że to też jest jakaś kość zgody, No ale to może... Yy, żeśmy wleźli na ten programy. endgame, pamiętasz, i nie wiedzieliśmy jak stamtąd wyjść, kurde. Ale, ale jakie to było Ale przyjemne. ran był epicki wtedy, epicki. Ran był tych, tych gości równo. Tylko niestety, żeśmy nie zrobili tego, co w tym raidzie trzeba, czyli po prostu nie rozkminiliśmy w ogóle tych systemów, tych, tych kart dostępu. Ale blisko byliśmy, I... bo doszliśmy chyba do czwartego poziomu, wydaje mi się. O i z tego, co widziałem, to tam w ogóle jest, jest jeszcze chyba walka, jakaś pizka z jakimś tam, ja e... no to dużo nas było, ale to było i w ogóle maraton, moim zdaniem, to jest to jest ciekawy przypadek takiej gry, która ma em, bardzo, znaczy, ona ma pewien próg wejścia. I ona potrafi wciągnąć, ale ona też może stworzyć, ale też z drugiej strony to samo, co daje, co, co generuje to frustrację, automatycznie też daje Ci dużo takiego, tej adrenaliny, tej przyjemności, tego, tego nie ma w innych grach e, w shooterach, takich multiplayer, dlatego, że też nie ma tej stawki. No ale dużo o tym rozmawialiśmy. Ja myślę, że jeszcze jeszcze kiedyś do maratonu wrócimy, ale drugą taką grą, którą już mam e, na liczniku e, 30 godzin, ja też. I, i, no przepraszam, Rafale, że nie zapytałem, czy w coś innego jeszcze grać, ale jak chcesz na przykład powiedzieć, że w coś innego jeszcze grać, Tak, grałeś, może to... jeszcze do, zróbmy tą przerwę, tak. zanim zaczniemy o tak, tak, tak. krem krem. crem. Bo yy, to będzie ostatnia dyskusja yy, w tym, może nawet będzie tak, że zaznaczymy, że będą, będą części takie, gdzie będziemy mówić jakieś w szczególe o pewnych aspektach, które jeśli ktoś się będzie chciał, nie wiem, bał się, że mu coś zradziemy, to, to my to może ale zanim przejdziemy do tej ostatniej gry, w którą będziemy rozmawiać o odcinku, to Rafale, to Cię zapytam, czy grałeś coś jeszcze oprócz e, Crimson Desert przez te ostatnich kilka tygodni? Nie, wiesz, nie. czy grałem, ale wiesz co? The Rise of the Ronin. E, I tam sporo utopiłem godzin. Mhm. skusiłem się waszymi rekomendacjami przy jakiejś takiej solidnej obniżce. Kupiłem i bardzo mi się ta gra podoba, e, ale nie będę o niej opowiadał, bo, mhm. bo rozmawiałem o Crimsonie. No, słuchajcie, no... no Myślę, że gra. przejdę, to coś tam dodam. Natomiast wydaje mi się, że już ten czas jest, żebyśmy pogadali o, o Ach, temacie tak. odcinka. No to Crimson Desert to jest w ogóle gra. Ja, ja ostatnio zastanawiałem się, jak, jak zaczniemy tą rozmowę, dlatego, że to jest gra, którą bardzo trudno jest tak naprawdę ocenić, bo też pe pewne rzeczy nawet krytykując, albo w pewnych rzeczach mówiąc, nie można wyjść na jakąś minę, bo się okazuje, że, że nie poświęcając nie wiem, czasu na to, żeby coś powiedzmy jakąś mechanikę nawet zrozumieć to my możemy totalnie się mieć. i stąd wydaje mi się, że to zanim już nie możemy rozmawiać o to powiem, że, że ta gra bardzo polaryzuje opinie i jest pewien rozstrzał i są y, osoby, które uważają że to jest bardzo dobra gra, świetna gra i są osoby, które uważają, że tam w tej grze nic nie ma, odbiły się, zrzuciły ją już dawno więc ja myślę, że y, nie musimy tego podkreślać ale to tylko powiem, że to są nasze opinie i, i y, nasze doświadczenie, i, i wszyscy tutaj y, w trójkę, no mamy no już na liczniku sporo. No nie? To jest, to, to, te 30 godzin, no jak widziałem, że jesteśmy w podobnych miejscach, aczkolwiek y, fabularnie, aczkolwiek każdy może do, do, do tych pewnych aspektów dojść ja mam, zupełnie inną ścieżką. Ja mam 19 to jest. godzin. No. Dzisiaj do, dobiłem. Trochę. Myślałem, że do 20 dobija, ale nie, nie, nie udało się. Mm -hmm. Także tak. Fabularnie chyba jesteś w podobnych miejscach. Damian, jesteś. Chciałbym ja zacząć od tego. Od tego mam pytanie. Zadam je na forum. Czy Koreańczycy wiedzą, że Damian to jest męskie imię? Ale to jest Damianę. <śmiech> <śmiech> Albo Damian. Damiana. Damian, ale jest... mówią Damian, chyba. Tak, Damian, i to jest, no, tutaj. Rafał nawiązuje do, do jednej z postaci, która, która może nam towarzyszyć rozgrywce, którą też możemy sterować. Bo generalnie jest tak, że i to jest. To był mój pierwszy zarzut, ale z czasem wiecie, przemyślałem to i doszedłem do wniosku, że, że to jest pewna wizja, artystyczna, że w tej grze nie ma takiego typowego prowadzenia, i nie ma też e, tej takiego, takiego głównego motoru napędowego dla naszego bohatera. Chodzi mi o to, że jak, jak zaczynamy mm, jakąś inną grę RPG, w której jesteśmy to jest jakiś taki główny, nadrzędny cel, który jest gdzieś tam na Lego, na horyzoncie i my do tego celu dążymy, aczkolwiek robimy mnóstwo innych rzeczy i to jest normalne w RPG. Tutaj nie ma, m, per, aby przynajmniej, ja tego nie, nie, nie przeskoczyłem raczej tego, ale nie ma takiego typowego intra, wiecie, takiego filmu jakiegoś takiego, który was wprowadza w ten świat. Mówiłam, że nie wiem, jak w Giotron, że były takie rody, takie rody, i one się gdzieś z, z nie wiem, stworzyły walkę, i to, co tam, coś, jest, to, i to tamto, i siam to, chyba to. Nie ma tego, nie? Jest takie dosyć enigmatyczne otwarcie, w których my ne, mamy jakąś taką, e, jakąś drużynę, właśnie tych, tych. E, oni się chyba nazywają w polskiej wersji szarogrzywych, tak? Mm -hmm. Bo to jest grey main. Ja w ogóle przyłączyłem sobie na, na, na język angielski, bo zauważyłem, że są pewne glicze w wersji polskiej, ja, jest nie językowe tłumaczenia. Ale na przykład zegar jest zgliczowany, bo pokazuje czas w jakimś takim formacie. Nie wiem, druga 016. No, a w, w wersji angielskiej pokazuje, że jest. Normalnie. Normalnie. Ale bo, właśnie, bo nie można nawet odróżnić przez ten zegar, czy to jest druga rano, czy druga po południu. Nie, można. ja aż chyba AM i tak dalej. Poza ale, tym to w wersji zło... ale to wersja angielskiej. a to wersja angielskiej, bo ja mówię Aha. o tej wersji polskiej. w Wersji polskiej nie ma tego. No bo w wersji polskiej jest czas startrekowy, no nie? Tam data gwiazda <śmiech> 1609.15. No właśnie, 0, druga 015. No, to jest, to jest po prostu... Ale generalnie to wprowadzenie do gry jest takie, że my po prostu dochodzi do jakiegoś starcia, My, y, tak jakby giniemy, ale odradzamy się w jakimś takim y, dziwnym y, miejscu, na no nie, nie za bardzo nie wie, znaczy w dziwnym miejscu, po prostu nie wiemy, co jest, co jest grane. Tam jest kilka rzeczy, które jakby na początku się dzieje, ale wiecie, dla mnie to nie miało jakiegoś takiego motywatora. I mi to na początku przeszkadzało. Później było tak, że my dużo takich pewnych mechanik, jeśli chodzi na przykład o sterowanie, y, przy wykorzystaniu tej tej mocy, że się tak wyrażę, poznajemy, ale później przez, przez pewien początek gry, ja powiem, przynajmniej pierwsze 10 godzin, naprawdę nie ma za bardzo gdzie z tego korzystać. Nie? Kiedy dostajemy te skrzydła i możemy szybować, no nie, to od tego momentu zaczyna się taka bardzo taka przyziemna rozgrywka, w której my jesteśmy po prostu gościem, który... który Próbuję na początku zbudować jakąś reputację w nowym miejscu, a jednocześnie no, jest ten gdzieś tam w tle ten cel, że my próbujemy odnaleźć tych naszych kompanów, którzy po tej bitwie, po tym co się wydarzyło, gdzieś yy, rozpieszczali się po całym tym, po całej tej krainie. No nie? I, I ten, nie wiem, czy, czy wam to otwarcie też jakoś tak wydawało się zbyt, zbyt prozaiczne i, i nie mieliście takiego motoru napędowego, jak tak znowu tego słowa użyję, e, który normalnie w grach jest jakby taką całą nadrzędną, która m, m, wytacza nam pewien azymut. Nie, nie, no w Skyrimie miałeś, wiesz, na, na wózku się budziłeś i przekraczałeś granice i cię złapali i, e, i nagle się smok pojawił. Tutaj tak samo, no, ja nie, nie, nie czułem, nie wiem czego tak naprawdę mm, oczek, oczekiwa, oczekujesz i oczekiwałoby się od tego początku, bo mam wrażenie, że bardzo dużo osób, nie wiem, e, oczekuje, kurde, nie wiem, jakichś zawiązania akcji na poziomie arcydzieła już na początku, nie? Takiego jakiegoś tam, że, że jakiś wielki cel, jakieś, no, nie wiem, walki bogów i tak dalej. A to taki, wiesz, no, na zasadzie Mass Effectal, nie? Mamy tak. galaktykę do uratowania. A tutaj ja, ja na początku miałem się trochę. Może nie, nie powyżywać, ale miałem trochę pozwracać uwagi na, na, na tę fabułę. Ale tak naprawdę to jest taka e, fabułka. Mówię to tylko tych bo to nie jest. Nie chcę, żeby to było obraźliwe też. Że mówiąc, fabułka to jest, jakieś tam umniejszam. To jest takiego serialu anime, czy, czy coś takiego. Wiesz, mamy mam jakieś duże starcia a później ze, ze dwa, trzy odcinki jakiegoś takiego luzu. E, wydaje mi się, że mają kilka, kilka, to co ja widziałem, kilka fajnych pomysłów, mieli kilka dobrych questów. E, I nie widzę, naprawdę, na przykład grałem 20 godzin w Red Dead Redemption i ten będzie, często się pojawia w ogóle to porównanie do dwójki rededa do tego. I w Red Deadzie mamy jakąś grupę ludzi, którzy jadą zimą i szukają miejsca na nowy obóz. I gdzieś tam po drodze jest jakaś strzelanina i dojeżdżają na, jakiś górę, na jakąś pagórek i osiedlają się. I jakie to jest zawiązanie akcji? No to jest, no nie, nic tam, nie mamy żadnego celu mhm. wyznaczonego ani nic. I przez większość tych zadań, które ja przyszedłem, to było, że potrzebujemy kasy, potrzebujemy tego, potrzebujemy tego, potrzebujemy tego. Mhm. Także nie za bardzo e, rozumiem jakąś wielką krytykę tego początku. E, jest grupa ludzi, którzy mają jakiś tam swój klan, zostają napadnięci przez inny klan i, e, i wybici albo pokonani po prostu. E, I tyle. No, później sami sobie dyktujemy tempo i, i no, będziemy trafiali na gorsze zadania, nudne zadania niektóre, typowe fetch questy, ale też są niezłe zadania, naprawdę. Tam z tym czcinowym diabłem e, uważam, że to był bardzo fajny quest na przykład. To jest tam powiedzmy drugi fabularny boss, tam się występuje, dobrze kojarzę. Ta, ta. Ja jeszcze a propos tego początku, o którym yy, powiedział Rafał, ja się też y, jakby z tym, z tym zgadzam. Natomiast mi się wydaje, y, jakby dwie rzeczy. Po, y, a propos tego, wiesz, Red Dead Redemption. Nie, że Red Dead Redemption jednak był taki filmowy, nie? że on miał to doświadczenie takie totalnie. Yy, no tak. kadrowanie. Questy były dokładnie takie same, ale ta prezentacja, wiesz, była taka. Jak powiedziałbym, wiesz, te animacje. Jadą te filmiki, przez tak góry. Dalej, Jadą tak. się z góry i masz takie kadrowanie, nagle się pojawiać i tam chyba się e, ekran y, nie zwęża, tylko robi się taka panoramka ładna, się robiła, tak, nie? Tak, tak, e, się. Więc. Ale wiesz, albo żeby... Ja Ale zdaję że sprawę, robi... takie prowadzenie filmowe, a ja tutaj uważam, w tym odbijam piłeczkę, że tutaj jest prowadzenie jak w serialu anime. Taka cywilizacja, znaczy, styliz ja nie? A ja bym jeszcze powiedział inaczej, wiesz, bo ja tutaj nie musisz odbijać pieczki, bo ja jakby uważam, że Zgadzasz to po się. No wiem, wiem, inne gry. Ja się zgadzam z tobą całkowicie. Natomiast ja uważam, że tutaj jest właśnie tak jak słusznie powiedziałeś, tak jak w Skyrimie, stary. Czy w Oblivionie? Wychodzisz z tego samouczka i dziękuję, i świat leży u twoich stóp. I mhm. jest wątek fabularny, wiesz, główny wątek, tak jak mówisz. Zresztą mi się on bardzo podoba generalnie i to ma wszystko sens moim zdaniem. Ci goście zostali rozbici i czego się spodziewasz? ten gość, wiesz, on został gdzieś, wstaje z martwych, nie wiemy co się znały to jest ta cały czas ta tajemnica, która jest zarysowana, o której, o której my jeszcze niewiele wiemy, nie jest to powiedziane od razu wprost, jacyś ludzie jacyś ludzie, którzy kontrolują galaktykę i ten cały uniwersum, którzy stoją na straży tego świata, nie wiem, półbogowie jacyś astronomowie, jakaś kasta jakiś klan, my dopiero z czasem będziemy poznawać, wiesz, co się tam dzieje i wiesz zresztą jak w ogóle fajnie jest też, ale dobra, nie, nie, nie będę tak skakał, nie, tylko, yy, yy, więc to jest jedno i i tak naprawdę, tak jak właśnie, wiesz, oczywiście można powiedzieć w Skyrimie, ja będę się do, odwoływał do Obliviona, bo ja, wiesz, dużo więcej czasu spędziłem. Oblivion był dla mnie takim świętym gralem do pewnego momentu, nie? A Skyrim'a ja z uwagi też nie miałem wtedy dobrego sprzętu, trochę tam przestałem grać i, i, i na, na, na plejaku i, i tak naprawdę ten, ten Skyrim jest dla mnie taki, powiedzmy, gdzieś tam w 30% odkryty, nie? No, też chyba nie, nie do końca mi się podobał ten klimat taki wikingowski może, nie? Taki nordycki. Natomiast jeśli chodzi wiesz o, o jakby tutaj, no to dokładnie to ten wątek fabularny jest tylko jednym z wielu wątków. No, w obliwionie y, questy fabularne dla gildii, nie wiem, magów, złodziei i tak dalej, to były po prostu wielkości głównego questu. Tak, epickie historie. Tak? To były epickie tak, wielowątkowe. historie. Wielowątkowe, nie? I, i, I wiesz, i też one czasem były głupie, ktoś powie, no dobra, ale to były inne technologie i tak dalej, nie? Ale to tak jest w takich grach. Tu, mhm. tu jest właśnie to przytłoczenie tym ogromem i tą swobodą. Ale potem jak odkrywasz rozbudowywanie obozu, stary, rozbudowanie obozu, wysyłanie ludzi na misje, zarządzanie tym, patrzenie jak ten obóz w ogóle się rozwija, jak się pojawiają nowe rzeczy. Ja sobie dopiero teraz obejrzałem jakiś z trailerów tego Crimson Desert i tam widzę, że te nowe zbroje, że możesz do Barbera chodzić, wszystko sobie zmieniać. Stary, to jest gra na moje kolejne 10 lat. No. Ja po prostu. właśnie, to chciałem też podkreślić, że to jest gra i tak mówię, my mamy. Ja tak specjalnie powiedziałem, że mamy 30 godzin, ale tak naprawdę. To jest nic. My być może liznęliśmy ten, bo ja jeszcze nie widziałem tych smoków, jeszcze nie widziałem tych mechów. I w ogóle, dlaczego o ja tym mówię? Dlatego, że jak sobie wejdziemy no, na, na tylko, główną już, grafikę. Już się, tylko jeszcze Loser, wejdę, tak? bo jeszcze jedną rzecz chciałem właśnie do tego dodać. Hmm. Mi się wydaje, że krytykują to ludzie. I, I krytykują to ci, którzy są troszeczkę przyzwyczajeni, wiesz, do odpalasz tego asasina, y, powiedzmy przysłowiowego, niekoniecznie y, konkretnego asasina, i tam cię po prostu ci twórcy prowadzą za rączkę, nie? Tutaj się schyl po kamyczek, tu zrób to, tu zrób to. A tutaj twórcy coś ci tam podpowiadają, ale jakby, ale to jest piękne moim zdaniem. Ja uwielbiam te walki z bossami. Ja w ogóle nie sprawdzam, co się tam dzieje. Staram się to wszystko sam odkrywać i prędzej czy później odkrywam, bo ta gra... To nie jest Elden Ring. To, to nie jest ten poziom wyzwania. To jest na pewno y, trudniejsza gra, myślę, pod względem walki niż y, nie wiem, Asuntycki. jakiś tam Assassin, ale, czy, czy Red Dead Redemption, ale, ale wiesz, ale, ale to jest w dalszym ciągu, to nie jest poziom Elden Ringa. To jest, to jest taka no piękna tak, gra, ale... którą można samemu odkrywać i smakować i już oddaję ci głos. Ale mogą być wyzwania, ale chodzi o to, że faktycznie na początku e, e, wydawało się, że że ta gra ci nie prowadzi za rękę, ale, ale jest też tak, że ona cię jednak próbować. Wiesz, jeśli, jeśli jesteś uważny, jeśli czytasz te, te, te, te opisy, jeśli robisz to, co w danym momencie gra ci mówi, że, że powinieneś zrobić, chociaż może czasami być coś nieczytelne, to, to wiesz dokładnie, co masz zrobić. Tak? Ale wystarczy, że Bo... dokładnie mówią akcje. Na, na przykład tak. składanie pieca, że trzeba trzy części pieca ustawić w odpowiedni sposób, i użyć jeszcze tej konkretnej umiejętności tego na... takiego force podskoku tak, tak no tak, ale to jest może. powiedziane explicite w zasadzie, to jest wprost tak, wiesz. tak ale, ale to możesz zignorować, bo zignorować to jest tak zrobione. i układać to w nieskończoność na przykład nie? ja, ja miałem ja, ja straciłem ja tak na robiłem. to dużo czasu ja, tak się <laughs> I ja mówię dobra wracam tego jeszcze samouczka. raz y, y, ten samouczek co tam trzeba zrobić i faktycznie trzeba po prostu później na te elementy wskoczyć i podskoczyć nie, nie, ja teraz motyp. dosłownie przed podcastem, jak grałem, to y, miałem taki motyw, tam w tym czwartym rozdziale jest taki motyw, że y, idziecie do, do powiedzmy, znowu do powiedzmy tych, nie wiem, nazwijmy to Magów. No, nie wiemy do końca, kim tak, mówię, ja jest. Tak, ja właśnie też jestem celami, I, Tak. I tam jest Dumiłem taki motyw, I tam jest tak. taki motyw, że trzeba. Y, nie chcę, nie chcę to dużo zdradzać, ale tam jest taki motyw, że trzeba taką kopułę otworzyć, potem jest taka walka z jakimś takim, trudno to nazwać bosem, ale takim latającym czymś, no ale wcześniej trzeba właśnie tą kopułę tam odpalić. Tam jest tak enigmatycznie powiedziane, że uruchom jakiś tam, stary, ja, się, ja myślałem, że ja się nie wyrobię na podcast I dlatego się trochę spóźniłem, bo ja po prostu siedziałem i to rozkminiałem i patrzyłem i w końcu tam załapałem wszystko, nie, jakby odkryłem te wszystkie rzeczy, mm. ale koniec końców fantastyczne uczucie, fantastyczne no, uczucie to... zagrania w grę, w której rzeczywiście te puzle są puzzlami, nie? a nie Ale na nie, zasadzie... Nie, są dwie, dwa, rodzaje, dwa rodzaje są y, tych zagadek. Bo jest jedna, jeden rodzaj zagadek, jest taki, jak jest na początku w tej odchłani tam na górze, który jest prosty. Tam mamy ustawić, połączyć procesor i tam jest dokładnie pokazane, co trzeba tam. zrobić. Ale ja za pierwszym razem to przeoczyłem i ja rozebrałem te wszystkie, bo okazuje się, że te wszystkie elementy można było podnieść, ale później nie można ich wsadzić z powrotem. Ja powyciągałem te rdzenie, no, ja spędziłem tam dużo przy czasu. Tych, wiesz, to tam przy tych piecach, o których Rafał mówił, to tam też generalnie leży dużo więcej elementów, które możesz podnieść. Tak, tam, tak ale tam nie, nie jest tak, ale, że leżą. Ale, wiesz, W asasinie to by leżały tylko te trzy i mało popodnieść, ułóż je po kolei, nie? Super. Ale one są tak zrobione, że, wiesz, że możesz, masz wrażenie, że może coś źle niedostopasowane, bo, bo to jest tak, że one się tak delikatnie unoszą na sobie, więc trzeba No to tak, po to musisz dobić skoczyć, to. nie? Tak. tak. tak. Ja też zaciem czas na, na, na wykmienie tego, i dopiero później mówię, nie. nie. Na pewno gra dokładnie ci mówi, co masz zrobić, tylko wróć tam i zobacz jeszcze raz ten ekran y, z tą, tą podpowiedzią, co masz zrobić. I tak było. Ale są właśnie zagadki, i też nie chcę za bardzo zdradzać, bo może tam nie wyjście, ale powiem wam, że jedna jest takim niedaleko obozu. Jest taki, taki, e, taki, e, taka, nie, wiem powiedzieć, taki dół. Dziura w ziemi, taki, jest, jest. Dziura w ziemi, tam jest y, kopalnia diamentów w jednym miejscu, ale w drugim jest tajemnicza ściana z namalowanymi jakby drzwiami, nie? O no właśnie, no ja, ja tego nie rozkminiłem jeszcze. Ja to rozkminiłem, na takiej zasadzie że tam wszedłem. Napisz w ogóle, żeby to otworzyć. Ale, no, ale mówisz, że w tym dole tak na końcu jest A to można diamenty kopać? W tym dole? Tam jest, taka, tam jest przejście do jaskini takiej w tym. W tym dole prostu, takim? Z tym, z tym, z tym, Z tymi namalowanymi na kurde, ścianie, tak. Pójdę sobie po podcaście tam. I tam są diamenciki, które na razie jeszcze nie, nie miałem żadnego upgrade'u, który by je wykorzystywał. Więc, więc, ale ja w ogóle z, z, przestaję sprzedawać, wiecie, materiały, bo wiem, że to one się przydają do, do ulepszania ale, rzeczy. Ale wiesz co, czekaj, ja jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. Yy, mhm. Znowu, o tej fabule i tak dalej, bo, kurde, no okej, okay, mówią beznadziejna fabuła tam, że wolno, że beznadziejnie, że tam nie rady, Nie, nie, nie. Stary, Tylko, że beznadziejna. Stary, taka Nie, nie, nie okej, okay, nie dobra, no ale krytykują. Nie, ale ja sobie teraz myślę, te wszystkie scenki, z, z, to jest też truizm, bo wszyscy to mówią akurat jak jeden mąż, ale przecież ten voice acting jest super i, te, i ten nasz więc, główny bohater, który jest taki masywny, się ewidentnie widać, tak. że to jest lider tego, tego, tej całej bandy, ma troszeczkę szersze bary niż jego kumple, których tam zbiera, w ogóle wiesz mi się to strasznie podoba generalnie. On mi takiego przemiena Williama Wallesa z, z Braveheart, nie? bo ma no, ta, takie nie. I oni chyba takie szkoci są. Ciekawe trochę, dlaczego nie? ci przypomina. No tak. A tak. Ja, ja mam tutaj pytanie, wejdę na chwilę. Czy odczuliście brak w tworzenia własnej postaci na początku? W sensie nie, absolutnie. Nie, zupełnie. Właśnie, ja y, zastanawiałem się nad tym, nie? Czy potrzeba by była, bo dużo jest zarzutów, że nie można własnej postaci zrobić, ale mamy tutaj pełen voice acting tego Cliffa, w sensie on, on nie jest jakoś szalenie rozmowny, ale ma, parę dobrych tekstów ma, tam rzuca tak. do swoje swoich Nie no, ale a ten aktor fajnie jest, go podkłada. I, ten, ten, ten i w głos. momencie, kiedy bylibyśmy mm, nie wiem, no swoją postać, to, to nie sądzę, żeby y, narracyjnie... Czy problem byłby czy tam, tylko y, siadło, to, płci wiesz, miałbyś, bardziej, wiesz? Ale nie, no to ja, pewnie nie. musiałbyś to były... nagrać kobiece i męskie Ale teksty, i musiałbyś mógłbyś... je zrobić neutralne. Nie, mógłbyś zrobić na przykład zupełnie, wiesz, robisz i Damian i robisz jego na przykład. E, Ale to pierwsze... no W zasadzie takiej. Ale nie, i na przykład robisz w samouczku i zaczyna się scenką, że jest ten przywódca tych tam, nie wiem, tych, tych niedźwiedzi i ma dwa listy gończe, czy dwa rysunki, nie? I e, pokazuje trzyma kobie, rysunek kobiety i rysunek mężczyzny nie? i mówi, on będzie w tym obozie macie go zabić nie? i zaczynasz grę już swoją postacią, a później byś czemu zrobili kobietę a później ta, ta kobieta do ciebie mm -hmm. dołącza w późniejszym rozdziale no, ale nie? abstrahując od, od, od tego to czy można kilka, ograć, Lubisz można było nie. nie? Tworzy dwie postaci nie? uważasz, że na przykład nie wiem, to, że gramy Geraltem tym. Nie, nie, tylko że ja, To było moje pytanie, bo ja tego nie odczuwam. Ja się zastanawiałem nad tym i, i stwierdziłem też do wniosku, jakby to mogli ograć, ale zresztą do wniosku, że nie, że klif że jest spoko. Nie? Wygląda, ale mi, wygląda. Wydaje, ale mi się wydaje, ale ale mi się, mi się wydaje, panowie, że to też jest kwestia y, jakiegoś właśnie wyboru powiedzmy narracyjnego nie? w tym wypadku, nie? Że, że jakby dla jakiejś jednak w tej grze, która ponoć nie ma fabuły, jest to jakiś taki element, który twórcy moim zdaniem, no nie wiem, ja traktuję twórców jako świadomych ludzi, nie? Nieważne, czy to są twórcy z Ubisoftu, czy z Electronic Arts, czy z małego studia, z dużego, czy z koreańskiej firmy azjatyckiej, czy jakiejkolwiek innej. To są jacyś twórcy, którzy stworzyli grę według jakiejś, mieli jakiś tam pomysł, nie? I oni się na to zdecydowali i to, co mogę z tego wyczytać, to znaczy, że jednak to był jakiś wybór. Ja się nad, zastanawiam swoją drogą nad jednym, bo jeżeli się przełączymy na tą Damien, no to, tak jak rozumiem, ona wielu zadań nie może podejmować, które są tak. dedykowane Cliffowi, Cliffowi, ale ponieważ ja generalnie ją bardzo mało gram, nie? Bo, bo na razie mi się w sumie podoba Cliff. Natomiast ona też mi się zajebiście no. podoba. trzeciej będę... osoby bez zbroi grać. Nie, chyba właśnie nie można, bo jak zdejmiesz wszystko, ja już sprawdziłem, to... To, to tam jest to, to ale ma taką chodzi bliżamy, o to, że nie? to jest to, czy tej postaci bliżej właśnie jest Eve ze Stellar Blade niż na przykład, nie wiem tam postacią z... Ale wiesz co, z... powiem ci, stary, że przez to polskie tłumaczenie tej Damien, ja przez moment się zacząłem zastanawiać, czy to, czy to nie jest facet. Wiecie, są takie te, te azjatyckie w tych anime czasem postacie tych mężczyzn, to, to szczególnie w, w czasem... W Nier Automacie była bardzo właśnie taka ciekawa... Po... Nie w Automacie, przepraszam, nie w Automacie, tylko w tym pierwszym Nir. Ale była wiesz, ale ja mówię postaci. o takich postaciach, które są Super. zdecydowanie męskie, aczkolwiek jak patrzysz na nie i, i są wykreowane, no to są takie bardzo... Nie, no to ona ma, ona ma bardzo kobiece chud, chodzi... Nie, nie, tam, do, ale czasie... wiesz, ale ja czytałem to polskie tłumaczenie opisu Aha. tej Damien, nie, bo... bo, bo się tak. Ale już ustaliliśmy, że to był błąd tłumaczeniowy. Nie, nie, to nie, był, błąd, nie był błąd. błąd. To się odnosiło do czegoś zupełnie innego. To, to... Ale ogólnie nie. By, ale nie, nie, nie. już pokazał był błąd. zdjęcie z angielskiego a, nie, tłumaczenia był błąd, bo w angielskim... i tam było she, a nie Bo tam było her generalnie. Nie, nie, to, to znaczy z jednej strony masz rację, tak, to się odnosiło nie do tego Elementu, ale ogólnie tam to było na, Jakby ten opis Damien jest, jest zrobiony, jakby, jakbyśmy mówili o. Yy bezosobowo jakoś, bez, mm -hmm. bezpłciowo, nie? Że, że, natomiast w wersji angielskiej jest wyraźnie napisane her i że ona jest, że to jest kobieta, nie? To że, że jest, nie, się za jest rzęski, bardzo nie? osobowo, bo jest napisane jako on, że on był, on to, a nie, że było. Bo o, ten on się byli... odnosi po prostu do tego, że tam użyli takie sformułowania, że to jest potomek rodu i potem ten potomek rodu, yy, jakby tak. rodzaj jest ustalony, że to jest potomek, a to powinno być generalnie potomkini rodu, nie? Tak. Tak. To, to używajmy feminatywów, są bardzo ładne. Ale... Chodzi mi się, o no, Ale akurat że, tak się do... mówi, do... potomkini, tak, tak swoją drogą. Nawet na, na ja z tych bardzo, Generalnie bardzo cenię Wiesz, sobie w tej eliminatyw. grze właśnie tą eksplorację i to, że znajdujesz właśnie takie miejsca. Niektóre. Ja znalazłem kilka takich miejsc, że faktycznie. Ale proszę, ja mam pytanie. Przysiadłem na nich i musiałem rozwiązać zagadkę. Tylko ci powiem, bo. No. Nie, nie będę za bardzo zdradzał, ale jest tak, że wchodzimy do tego pomieszczenia. Nie? Jak już wejdziemy do tego, gdzie jest ta, gdzie coś, coś musimy rozwikłać, nie? i widzimy tylko jakieś pokrętła. Widzimy ten, ale nie wiemy co mamy zrobić i dopiero zaczynamy prawda patrzeć, rozglądać się, coś dostrzegamy. Nie będę wam zdradzał co, ale dostrzegamy coś, co jakby odnosi się do jakiegoś innego miejsca, innej perspektywy, zupełnie w innym miejscu. I my później możemy wrócić i, i, i to być. I to nie jest na zasadzie takie, że ja muszę pamiętać, jak w tak, nie bo ja nie mam takiej pamięci jak Rafał, że ja potrafię tę wielowątkową historię później składać i kojarzyć ten... Ja byłem bardzo kiepski, jeśli chodzi o, o w ogóle jakieś łączenie tych kropek fabularnych w Eldeningu. Tutaj nie ma czegoś takiego. Chodzi o to, że po prostu mamy coś z jakimś odniesieniem i jeśli potrafimy połączyć tutaj to z czymś innym, to później znajdujemy rozwiązanie. Albo na przykład mamy i to pokazałem wam na Messengerze to ostatnie zdjęcie, które rzuciłem. Bardzo mi się takie zagadki podobają, które są skondensowane do tego jednego miejsca, czyli musimy odkryć mechanikę tej zagadki, a później ją rozwiązać. I ile mi to satysfakcji daje właśnie, że, że ja siądę i sobie muszę to rozwikłać. I to jest na takim moim poziomie, że to nie jest coś na poziomie, nie wiem, tych Yy, ostatni zagadek w Witness, nie? Tylko tylko właśnie to jest coś, co yy, mogę rozwiązać. I mi to daje dużo satysfakcji, bo ja lubię odkrywać takie miejsca w ogóle to rozbudowanie tej postaci klifa. no się opiera na tym, że my wydajemy te punkty, te artefakty odchłani, które znajdujemy na rozbudowę yy, tych umiejętności yy, czy walki, czy tam tej, tej, tej energii ducha, czy żywotności i umiejętności z tym związanych, nie? Że to jest... Nie ma takiego klasycznego levelowania, nie? Że nasza jest. postać ma... Pie jest? Jest normalnie, ten jest tam przy minimapie, jest taki pasek żółty, który się napełnia i jak się napełni, to się resetuje, a ty dostajesz punkt do wydania. Odchłani. Punkt odchłani, ale bez artefaktu, bo artefakt możesz wydać do upgrade'u broni jeszcze dodatkowo, nie? Tam później, jak już masz te wyższe upgrade'y, yy, to już w pewnym momencie woła ciebie artefakt, ale... No tak. Nie to wytłumaczyło, dlaczego po jakichś takich dłuższych walkach, no nie takich tych, dostawałem właśnie artefakt odchłani, jakoś tak mi się pojawiało i, i zastanawiałem się, z czego to wynika. To może tak, faktycznie. Ale ja chciałam tak, tak, powiedzieć, w tym razie że jest, jest... normalnie levelowanie. Jest normalne levelowanie Ale procesie. nie ma tego Tylko, tak, że, nie, że nie powiedzmy widać, nie, w statystykach, tak, to się tak, nie odnosi. Nie ma ekstra gdzieś tam. Y, tak. nie, jest to ukryte na pewno. A ja się mm -hmm. chciałem zapytać o coś innego, słuchajcie, jakby dwie rzeczy wam powiedzieć, yy, ale tu mi nie, nie psujcie mi zabawy tylko są z z jedną, bo ja Oczywiście. ostatnio słuchałem, jak żeście gadali, jak, jak Damian coś wspominałeś, że tam y, masz pieska i ten piesek tam lata ci i kiełbasy zbiera różne i tak dalej. Co? I ja sobie yy, y, ja, ja sobie pomyśleł, no lód generalnie, nie kiełbasy, I ja, ja się Zatem. zacząłem zastanawiać, jak to, ale to jest jakiś Łupy. quest na to, kurde, a, okej, okay, a no to zdradziłeś, ale bo, bo ja sobie teraz pomyślałem, że możesz ale, coś sobie, to zrobić, zanim, zanim dojdzie do tego kłębu. No właśnie, bo to, ja sobie to, że... teraz pomyślałem, że bo ja, ja sobie teraz pomyślałem, że ja jakoś na to nie trafiłem, ale teraz zacząłem sobie myśleć, że tam od czasu do czasu spotykasz te psy koty, które się włóczą, i możesz je przytulać głaskać, to sobie, może możesz im dać kiełbasę albo co, jakieś mięcho, tak. ale nie sprawdziłem tego. I teraz sobie pomyślałem, że teraz to sprawdzę i zakładam, że to też się da tego sprawdzić. To ci w ten podpowiem sposób. na tej zasadzie, że, że w Kłęzie byś się dowiedział, więc to nie jest tak, że ja ci a, rozumiem, na, no. A to jest piękne, Jezu, jakie to jest wspaniałe. Musisz rzucić po prostu mięso blisko tego psa. Nie, do, nie dajesz czegoś takiego, jak A, na przykład no człowiekowi, dobra, okay, dajesz dobra, no gift, no tylko po prostu no, rzucasz... tak, tak już roz, tak, tak czułem, że, że coś z tym mięsem trzeba będzie... Ale zdać. ja po prostu widziałem, że y, y, jedna, jedna taka simerka popularna y, y, przygarnęła kota. I to był, ja to widziałem na jakiejś rolce. I tego Aha. kota później, nie tylko tam wiesz, że on chodzi za to i tak dalej. To no tak, musisz bo... nosić na ramieniu Później kupujesz mu zbroję. On wygląda jak ten kot w butach, no nie pus, pus in buts. Nie, tylko kojarzysz się tą bajkę. Tak, Znaczymy, tak, tak, tak jest. Kapitalnie to wygląda. No po prostu w tej grze jest po prostu tak, jakby... tylko że. Ale, to ale właśnie widzisz na to są wszystkie pomysły. Którzy wrzucają do, do tej gry. Ale to i są stare realizują. smaczki. Wydaje mi się, że to są smaczki, które jesteś w stanie odkryć, jak tej grze poświęcisz trochę czasu, stary. To nie są rzeczy, które są widoczne od razu po 10-20 godzinach gry, stary. Ja mam 30 godzin, w ogóle tego nie odkryłem. A teraz widzę, że ta gra to jest, no to jest gigantyczna piaskownica do zabawy, stary. no. Tak, tak. No jest złowienie ryb, które jest, e, można powiedzieć, e, niezbędnym aspektem azjatyckich gier RPG. Wszystkich A chodziliście pułapki na ryby? Nie, ale tak wiem, żeby ryby no, można łapać no, no. rękami też, jak się wejdzie. Tak, rękami formu. można, nie? tak. To tak. No ja, ja, ja są, są takie... takie kosze na ryby specjalne, takie wiecie, takie wiklinowe pułapki, mm -hmm. które układa się w rzece i ja to użyłem, ale zapomniałem, gdzie to zrobiłem i nie mogę znaleźć tej pułapki. Może ona już zniknęła też. Może nie? właśnie zniknęła. Wiesz co, tam jest ta na, tam na tym, w tym, tej głównej mapie, znaczy w tym, w tym pierwszym regionie, tam jest ta wioska rybacka. I oni tam mm -hmm. te sprzęty takie pewnie będziesz mógł kupić sobie i pułapkę i, i nową wędkę, jakbyś chciał i, i, i wszystko, no nie? Zresztą tam jest Dobra. taki... Y, znaczy, Wydaje mi się, że gdzieś jest quest, który jakby też uczycie tej mechaniki, nie? Bo tam jest... Y, to jest ciekawe, że... Jest mamy tą złowieniem główną ryb, linie, jest na pewno. Tak. No, to mamy główną linię no fabularną. To ja go jeszcze chyba nie... go pominąłem, wydaje mi się. Tak, którą powiedzmy mo, można byłoby jakby nią się kierować i próbować robić te, te, te, te rzeczy, tylko później dochodzi się do takich tych, tych ścian, że ja tak powiem, które, które są, no właśnie na przykład mogą być tym takim bossem nie do pokonania. Aczkolwiek, Ale nie, jak... tutaj są też takie y, hmm. ściany, że na przykład masz questa, którego nie jesteś w stanie wykonać, bo postać, która jest potrzebna do questa, jest w innym miejscu, w innym quescie i musisz wykonać jakiś quest ze świata, żeby ta mm -hmm. postać przeszła do in w inne miejsce. A, na przykład, no, no ta, na I przykład, zależności. Takie zależności są. Yy, I na przykład czekam w jakimś tam miejscu i ta postać się nie pojawia, więc wszedłem w opis questa, a okazuje się, że ona ma swoje życie i robi coś innego zupełnie. I musisz wykonać wcześniej to, to gdzie jesteś tam wzywany i mm. ona wtedy się dopiero pojawi. Tak. W ogóle w tej te też taka a propos takich mechanik yy, ciekawych, chociaż ona nie jest zaszyta, ale to pozdrawianie wszystkich i budowanie reputacji. Na początku myślałem, że warto pozdrawiać wszystkich, bo to się jakiś dodaje do globalnej reputacji. A później się okazuje, że to jest reputacja taka lokalna dla tej konkretnej osoby. I o ile tam przechodniów to możesz pozdrawiać i to nie ma znaczenia, to jednak sprzedawców i tak dalej warto. Bo to jest, bo budujesz właśnie tę, tę, tę relację, tę mieć. Bo I dostajesz, jak do stu dobijesz, to dostajesz taki kwit, który jak rozumiem, będziesz e, powy, to jest dosyć drogi. E, powiedzmy tam jest najdroższym rzeczą w tym sklepie akurat. Mhm. I towar tego sprzedawcy będzie w twoim obozie, z tego co zrozumiałem. Że po, to jest pozwolenie na handel w twoim obozie Yy, hmm. Więc jeszcze nie mam tam sprzedawcy, ale domyślam się, że pewnie będzie i będzie ten sklep yy, hmm. jakiś tam miał ten towar, załóżmy. Tak, tak. No ja w ogóle jestem na, na, na takim etapie, że już, już mam ten obóz, o którym wspomniał e, Juliusz e, tylko mam dopiero dwóch kompanów. No ja też, tak, ja też, też bo to i, jest tam I brakuje mi, i nie mogę wysłać na tą pierwszą misję taką. E, znaczy, nie, na pierwszą wysłałem, bo na pierwszą się po prostu też samouczek, nie? Na pierwszą musimy wysłać, nie? Bo to jest jakby część. Nie, a ja na tej, drugą tej wysłałem. A czego ci brakuje? A mi na drugiej mi brakuje chyba kamienia albo czegoś, tych materiałów. A, bo ja strasznie Ale dużo. Nie, bo do, bo możesz... ja na początku. Myślałem że, trzeba do... Słuchajcie, ja myślałem, że trzeba dużo rzeczy do, dodać, i ja tam dodałem. I wydaje mi się, że na tą pierwszą misję wywaliłem, wydałem jakoś całe złoto przez to dodawanie tych różnych rzeczy skitranych w obozie. I potem nie mogłem wysyłać nie mogłem rozkminić się, co chodzi, aż się zorientowałem, że tam ta karta ci podpowiada, że brakuje ci po prostu pieniędzy w obozie. I teraz, jak te pieniądze w obozie przekazać? Zwłaszcza, że jak klikasz na, na ten ekwipunek. jest opcja przekaż jest opcja, przekaż. Tak, tak ale pieniądze. chodzi o to, że to złoto jest wyszarzone. I jest, jest w taki sam sposób jak przedmioty, których de facto nie możesz dodać do obozu. I to mnie gdzieś tam trochę zbiło z tropu, ale później się zorientowałem, jak przeniosłem na to, na, na to złoto, że tam faktycznie, tak jak mówisz, możesz kliknąć i wtedy przekazać złoto. Nie, I wtedy już tam spokojnie przekazałem. Ale, ale to był jakiś taki jest element. Więcej, więcej misji, bo na każdy tam, powiedzmy, budynek na mapie taki narysowany tak, możesz szkic coś zrobić. Najedziesz. Trójkąt, czyli tam ty też grasz na konsoli? Ja na, na tym, na PC, ale ja gram padem, grałem A, padem od, od PlayStation, Xboxa. tylko czasem tam są problemy z wyświetlaniem tych, tych więc nie lubię I grać poje... na tym padzie od Xboxa stare bo te triggery beznadziejnie się nadają do grania w taką grę, ale y -hmm. pal 6. I e, wtedy masz podgląd na, ten, na tę lokację, opis rodu, e, sojusze jakie tam są i masz w niektórych opcjach właśnie zakładkę misję i wtedy możesz sobie wybrać misję dla konkretnego miejsca. Na przykład tam obozu rybackiego, żeby łowili ryby, albo tam budowali ten posąg w obfitości. A w przypadku na przykład zamku to możesz wysyłać na straż misję, misję straż, strażniczą nie? i wysyłasz kompanów. na. Ja mam już sześciu kompanów, powiem wam. I, no. i, ale zobaczcie i tak. jakie to jest piękne Rafał ma 15 godzin, ma 6 kompanów 19 no. czy, czy, a 19, myślałem, że 15 Ale ja nieważne, mam 30, a czy... mam tylko dwóch ja też mam 30, mam tylko dwóch Rafał ma 19, 19 godzin ma dwóch kompanów, rozkminił, że tam jest system lewarowania. ja tego nie rozkminiłem ty masz psa, ja nie mam ten rozkminił to, tamten rozkminił tam i w dalszym ciągu jakby ile tu jest tych opcji ile tak. można w gruncie rzeczy pominąć i wiesz, i teraz jak sobie przypomnisz i, i patrzysz na te różne materiały w internetach, które powstają po 10 godzinach, 15 godzinach, no to kurczę, ludzie, no to, to, to, to, to jest... No. Czyli że właśnie te, te, ten aspekt tych, tych, tych questów to jest, to jest też właśnie... A na jakiej zasadzie moim... zbiera lód? On zbiera wszystko? No podobno tak, że on po prostu... Tylko, pod... no, on... wiesz, też mi się wydaje, że trzeba mieć miejsce w ekwipunku, a ja cały czas przez to, że zbieram te robaki, ważki, motyle i je wpieprzam podczas walki, to, to hmm. mi to zajmuje miejsce. nie? Ale, Ale... słuchajcie, jedna, jedną rzecz właśnie miałem zapytać, to, to pytanie chciałem jeszcze zadać. Tak zdradzę trochę tej kuchni, nie? Jak, jak, jak powstaje fontas Kiełbacha generalnie, to pamiętam, że, bo ja w ogóle nie miałem żadnych oczekiwań co do tej gry, ja nawet nie brałem pod uwagę, że ją kupię i jakoś tak na spontanie ją kupiłem, nawet nie wiem w sumie czym się kierowałem w gruncie rzeczy, już, już nawet nie pamiętam i ja zakochałem się w tej grze od, od pierwszego wejrzenia, od pierwszego odpalenia po prostu wsiąkłem. Yy, natomiast ja pamiętam, Rafał, że ty yy, miałeś zupełnie inne to pierwsze wrażenie, O może o tym powiedz tak. coś, bo to, bo to jest ciekawe w ogóle I, i w ogóle jakie masz teraz wrażenie i jak to gdzieś tam ewoluowało. Nie? To znaczy początkowo byłem yy, ten świat ten, co odchłani, nie? On mi się nie podobał. W sensie ja to tak, dla mnie to było strasznie generyczne i, i dużo tutaj rzeczy, które mnie tak trochę z, wybiły z tropu, właśnie ten, na przykład ten, ten, ten, ten teleportowanie się, czy wchodzenie do gry i ta taka animacja przechodzenia przez jakąś tam odchłań mi się to strasznie nie podobało. W sensie to, dla mnie to nie jest... To jest takie asasynowe, nie? że wchodzimy do Ale nawet ta odchłań tak strasznie dla mnie generycznie wygląda. Ona mi się też kojarzy strasznie z, od, z Atlantydą w Assassin's Creed Odyssey. Gdzieś tam te podobne takie nurty architektoniczne. No i po ale części to już tam też pomijam. trochę Zelda tam tak. się przebije. Ja, ja, ja byłem... Trochę tym rozczarowany, ale mm, na początku odbiłem się i to, może nie, bo, bo dosyć, dosyć szybko to z, z, załapałem wszystkie te mechaniki, ale na przykład nie podobało mi się, co uważam teraz, że to jest całkiem fajny pomysł na, na wiele, e, wiele interakcji w tym świecie. Ten przycisk przytrzymywania L1 i, i wybierania e, opcji. Ich opcji czyli tak, tak. Nie, L1? Zawsze... L1? To jest... nie to jest górny bumper, lewy bumper. Lewy, lewy bumper. A to nie jest blok? Lewy bumper. No, ale nie, mówimy, mówimy o nie w walce. Nie w walce. A czyli jak schowasz, tam... jak schowasz broń, tak? tak? Nie, chodzi o to, że jak podchodzisz do kogoś, to przytrzymujesz, to jest ten taki, to jest ten sam A, dobra, tystos... nie, nie, tak, masz rację. Lampa, masz... Lampa, tak, tak, nie, lampa. dobra, już czy, tak, zgadzam czy, się, tak, czy, tak, czy, tak czy kradniesz, czy ten strasznie mi się to tak, tak. dziwnie skomplikowane wydawało nie podobała mi się menu, w sensie ono jest źle rozwiązane i to były te pierwsze wrażenia na przykład, nie? że taka ilość na przykład zmiana trybu jak, jak pod, pod tym środkowym przyciskiem, a nie mapa na przykład, nie? I mapę muszę wchodzić do menu i wiesz i prze, albo przechodzić przez te zakładki, albo z tego menu po prawej stronie tego szybkiego wiesz, to były takie rzeczy, które mnie tam gdzieś tam dokuczały mi i, i jasne to się bardzo szybko człowiek zaadaptuje do tego ale to pierwsze wrażenie było takie odrzucające też mam wrażenie, że pierwsza walka jest trochę za bardzo chaotyczna i, i miałem wrażenie, że te, te, te wszystkie efekty graficzne, ta, ta, ta zielona taka jakaś tam poświata, która się pojawia w pewnych momentach, mhm. to mi się też nie podobało ten wybór artystyczny, ale im więcej gram, tym to zaakceptowałem i, i uważam, że fajne jest, że ta postać ma swoją jakąś tam masę, że to nie jest takie, yy, jakiś tam swój pomysł mają na, na, na to, jak się nią poruszasz fajnie jest ogranie z tą wytrzymałością z tym duchem, to wszystko się mm, gdzieś tam zazębia, że potrzebujesz do pewnych ataków wytrzymałości albo właściwie do blokowania wytrzymałości ale też potrzebujesz do pewnych ataków tego ducha więc musisz dbać o, o jedno i drugie ale znowu ym, fajne jest to, że na przykład możesz zmieniać w menu kołowym zbroję w trakcie, wiesz to, to tak szybko, że nie trzeba na przykład wchodzić to akurat jest fajne tak, na przykład rozwiązanie samo z bronią, z narzędziami z bronią, tak, tak dokładnie E, więc im dłużej grałem, to dochodziłem do wniosku, że jest spoko, nie? że to wszystko, ma, mają swój pomysł, ale pierwsze uderzenie, jakie miałem, to when, Where Wings Meets, taki mm -hmm. e, MMO. chiński MMO, który tam single też masz. I, I tam też uderza się na samym początku już ta ilość mechanik, ilość y, rzeczy. I ja miałem takie właśnie uderzenie, że to takie bardzo podobne jest. Z jednej strony ta gra wygląda jak Assassin's Creed Odyssey dla mnie. Bardzo podobne, y, podobny vibe, który mi się akurat Assassin's Creed Odyssey bardzo podobał. A z drugiej strony takie przeładowanie tego wszystkiego tymi, y, tak mi się wydawało, MMO. Ale jak już w to wszedłem, to zupełnie inaczej zacząłem to odbierać. Dla mnie ta gra ma problem i to tak, ja nigdy na to nie zwracam uwagi, więc yy, i nigdy o tym za bardzo nawet nie mówię podczas opowiadania się o grze, ale nie podoba mi się to, co się dzieje ze światłem w tej grze. Na przykład noc to jest czarna noc, jak jesteś na zewnątrz. Noc jest ciemna i rzeczywiście jest słabo widać. Tam musiałem sobie trochę gamę po, podciągnąć, ale to jest ciemna noc. To jest masz telewizor hdr na Przepraszam, że ci wejdę słowo. Coś raz? Masz HDR? Tak, ale tak, to mam HDR. Mm -hmm. Też ale to, co może się być dzieje... tego Kalibracji, no nie? Ale to, co się dzieje nie, w ale... pomieszczeniach i te źródła światła, jak e, niektóre pomieszczenia są bardzo dziwnie poświetlane na PlayStation podstawowym, bazowym. E, to jak wyglądają jaskinie, gdzie w momencie kiedy wchodzimy z jakieś tam źródło światła, jakaś pochodnia, jakieś tam e, ognisko, a przy okazji używamy swojej lampy i to, co się dzieje na przykład, gdzie mamy różne źródła światła, na przykład w mrocznej chacie, gdzie wpada trochę światła przez okno, a jednocześnie zapalasz lampę i gdzieś tam się pali kominek i krużganek jakiś, to jest po prostu, e, naprawdę to źle wygląda. Ta gra wygląda super na zewnątrz, bardzo fajnie noc wygląda, e, tam, ta noc jest po prostu ciemna i, i właśnie bardzo dobrze to oddaje ta gra, że e, tak wygląda noc w lesie na przykład, Cieka nie? Ciekawe jest, bo ja na przykład gram, ja, ja, mam, ja mam HDR włączony, tylko, że ja mam e, prawdopodobnie nieustawiony, taki agresywny HDR, nie? W tym sensie, że nie mam tych kontraktów tak, tak, tak intensywnych. Albo masz za mało, mało nitów, stary. No pewnie właśnie ma dlatego mam za mało nitów. W okolicach tak. 500, to to nie masz HDR-u, nie? No, to no 500 no więc... to już się coś tam zaczyna dziać, ale, Ta. te, te... ale... Ale mam go włączonego, dlatego, że jak go wyłączyłem, to miałem bardzo takie, użyję takiego słowa, oczowalne, kolory. Na przykład ta zieleń tej trawy to była aż za jaskrawa. Taka aż neonowa i ona się świeciła za bardzo. Co, co jest ciekawe, jak włączyłem HDR, to ona była już taka normalna. nie? Ale ja na przykład e, miałem taki moment, że ja zależy od pory dnia i oświetlenia. Też, ale bawiłem się tymi ustawieniami, e, bo są trzy ustawienia e, o, e, płynności jakości obrazu. Tak? Jest ten, ten e, wydajność, która daje ci niską rozdzielczość, i tam 60 klatek, ale ten ray tracing jest ustawiony na low. Jest ta zbalansowana, która jest wyższa rozdzielczość, ale mniej więcej też ustawienia są podobne, jeśli chodzi o ray tracing, też chyba na low. No i jest to quality, który daje ten wyższy yy, No, tam jest 15 ryzyk. klatek. 30, hmm, się, 30, 30 no. ale, ale powiem ci tak, że ja przez pewien czas grałem, bo, bo chciałem mieć tam ten, ten widok po prostu, to jest niesamowite, że ten drawing distance jest fenomenalny. W tym sensie, że wiadomo, że na przykład jak masz tekstury na jakimś, nie wiem, zamku albo na jakimś takim murach, no nie, które widzisz, to one się nie rysują dokładnie. One są taką zdywają się taką jedną, znaczy tam taką, taką mozaikę tekstur i, i to widać, nie? Ale generalnie to jest tak, że, że tworzy się fantastyczny pejzaż. Ja uwielbiam gry, które dają takie plenerowe spojrzenie na, to, na, tą, na tą krainę dookoła. To jak ta gra... To, co robi z tymi poziomami, w sensie to jest górzysty teren i ta gra jest dla mnie jest bardzo. Nie wiem jakiego słowa użyć, ale fenomenalne jest to, że ona jest tak zróżnicowana, jeżeli chodzi o wysokości. że Wiesz, że idziesz sobie gdzieś tam, ta, nawet te, te domy są budowane na wzgórzach, więc one poziomami są, się, się różnią. Nie? Yy, tak. to, to jest bardzo fajne w tej grze, że ona nie jest płaska ja mam takie porównanie, że Wiedźmin był strasznie płaski, że w sensie no po, poza skali to zależy, tymi, tymi no tam no, ale górkami, już ten ale... Nowigrad, który był taki trochę wiesz, na, na, ale no, no, no nie, nie to, było tak nie tego się... czuć, w sensie to jest taki duży przeskok, naprawdę to, mhm. to, to, to się odczuwa i, i e, to jest super, na, to jest zrobione super. Tak, ale to też ale... To, to miasto główne, to pierwsze jest dosyć jest... małe, nie? Że nie ono no tak, nie jest ale takie... to jest ma, rzeczywiście, ale jest takie. Wbudowa, jest zabudowa jest taka no, bardzo interesująca. W sensie y, to nie jest. Y, nie jest jest Melina, takie... jest siłowanie na rękę, jest nielegalny pokerek na, na, na, na tym. Na pięterku. Wszystko, co ale... jest najważniejsze w mieście, jest. tak Jest Kowal. W, jest... Wiesz, tak, ale takie. No tak, czy jest, Zamtus jest. No, na pewno. Chyba nie ma. E, Może nie odkryłeś wiesz, jeszcze. Gdzieś tam jakiś masz, masz po to podgrodzie, gdzie są te wszystkie. E, tak, farmy, tak, gdzie tak, są tak, te tak. zwierzęta, gdzie tam jest do rzeki, to jest jakieś... Tak. No zrobione jest to naprawdę fajnie z pomysłem i, i, e, i jest ten mur zamku gdzieś tam, później jest e, jakieś tam miasteczko i, i te rody gdzieś tam mają ze swoje w okolicy... E, Chyba własne, tak tak, e, tak. tak, dokładnie. Także to jest naprawdę fajnie zrobione. Mam jeszcze do was pytanie, jeżeli chodzi, już mówimy o grafice. Czy wy też macie, znaczy ty Damian na pewno, bo grasz na tej samej platformie co ja, ale czy ty masz Jules, te problemy z pojawiającymi się obiektami, takimi pop-upami, yy, wiesz, Drawing Distance jest super, ale czasami jest tak, że nagle coś się pojawia właśnie wyświetla się, wiesz. Też jest. Ja gram, ja gram wiesz, do, do pewnego stopnia, wiesz, bo czasem to jest, to są jakieś tam postacie, które się faktycznie pojawiają, czasem to są bardziej, myślę, takie drobne obiekty, które drobne obiekty, no nagle pół się metra pojawiają przed tobą, się. jakieś malutkie, ale to ja mam na myśli, wiesz, jakieś elementy bruku, czy jakieś mini kępki trawy, które nagle gdzieś tam się znikąd hmm. pojawiają, raczej, raczej nie coś większego, raczej nie jakieś postacie, ale też mam wrażenie, że do pewnego stopnia to zostało wyeliminowane ostatnim patchem, wiesz, bo... Tak? Albo okay. przestało mnie to jakoś razić, nie? Przynajmniej, nie, nie wiem w sumie, czy... jakiś spra Nie sprawdzałem tak, wiesz, organoleptycznie. Natomiast, wiesz, ja gram, y ja gram na pececie na ustawieniach maksymalnych, to się, one się nazywają cinematic chyba, znaczy... Y ultra cinematic... E efekt adventura. wizualny chyba się nazywają, to są ponad ultra, nie? One są. I jeżeli... I, i teraz domyślnie Ray Tracing jest włączony, no to ja mam w okolicach tam 90 klatek do 100, nie? I ten Ray Tracing taki na maksa. Natomiast jak sobie włączę ten Path Tracing, czyli ten Ray Reconstruction, gdzie różnica jest subtelna w gruncie rzeczy, w większości przypadków, tam to bardziej jest zauważalne w tych zamkniętych tych, no to tutaj jest gigantyczny spadek wydajności i wtedy muszę się posiłkować jakimś FSR-em i, i, i sobie tam grać albo w trybie zbalansowanym, nie? Albo quality, nie? W zależności... Tylko, że wtedy, mhm. wiesz, też jest jest okej, okay, bo ja mam wtedy 49, 50, 60, nie? Bo to w takich no tak. rejestrach. Ta gra jest, wiesz, o tyle fajnie zrobiona moim zdaniem, zoptymalizowana, że, yy, że że to są jakby na dzień dobry tracisz dużo klatek, jak włączasz te, te większe tryby. Ten, znaczy Myślę o tym, tym domyślnym path tracingu. Podejrzewam, że na konsolach nie ma w ogóle żadnego path tracingu. Jest tylko i wyłącznie ray tracing w jakiejś tam, w jakiejś tam opcji. I w ogóle wyłączenie ray tracingu, ta gra wygląda szkaradnie bez tego ray tracingu. To, to ona jest o tyle fajnie zoptymalizowana, że, że potem jeżeli to tam ci spada do tych właśnie mówię, to jest 49-50, to, to tak fluktuuje w tym przedziale, nie? To, i, I wiesz, jak masz monitor czy telewizor z vrr i tak dalej, to w ogóle tego nie odczuwasz w gruncie rzeczy na, na, na pececie tych żadnych spadków, bo to jest ultrapłynne wszystko. Mm -hmm. więc, więc to jest ok, ale ja szczerze powiedział, że wolę grać bez tych wszystkich wspomagaczy, dlatego, że ta gra generalnie, ona jakby ten, to, że ona ma ten tracing i to wszystko, jak to jest możliwe, że to, że to gdzieś tam jest zaimplementowane, nawet na bazowym PlayStation 5, już nawet nie wchodząc w szczegóły dotyczące wiesz, klatek. No bo jak się przy tym wszystkim rzeczom, to tam jednak te asety wykorzystywane, te różne te drobiazgi, one świetnie wyglądają w obrazku jako całość. A jak zaczniemy się tak przyglądać szczegółowo, to ja mówię z perspektywy mhm. PC-ciarza, który siedzi tam 30 centymetrów przed ekranem, no to, wiesz, do to, no to wyjdzisz te niedoskonałości, nie? te, takie, te takie drobne mhm. rzeczy. Ale jako no, całość... szczególnie na przykład wypada jakiś lód z yy, przeciwników, to, to na ziemi co leży, to jest po prostu tragedia, nie? w sensie Lepiej, żeby to nie wypadało, ja bym tak zrobił. No, a a ale to ja to... Tego, na to nie zwróciłem uwagi, to bardziej myślę o zwłokach, nie, nie, nie wiem, czy on... No, no ja właśnie się... tylko zwłokach zwłok, tak... bardzo rzadko się mi udaje coś znaleźć po prostu na ziemi, tak. tak, tak mi jak miałem taką sytuację, to szczałuję, że tego nie nagrałem, że w momencie, kiedy zabijałem gościa, to gościu od pasa w górę się rozebrał i wypadła i zbroja, która... A, dobrze, tak. masz faktycznie, wypada zbroja, wypada zbroja, no tak, ale ja wiem, to głupio wygląda, ale okej, no. Ale, ale on leży potem zakrwawiony na golasa. No tak, tak. Natomiast wiesz, ja chciałem też generalnie powiedzieć, że z tym ray tracingiem i z tym oświetleniem, to też tutaj jest dyskusyjna sprawa, bo ja też oglądałem mnóstwo filmików, odnośnie wiesz tych optymalizacyjnych i tak dalej i co mówią eksperci, wiecie w tym świecie pc No to generalnie to jest wybór między trochę dżumą a cholerą w gruncie rzeczy. To znaczy i ten ray tracing nie jest super do końca, bo tam są takie jak gramy tylko na tym ray tracingu, to rzeczywiście czasem w tych pomieszczeniach bardzo dziwne rzeczy się dzieją gdzieś na firankach, gdzieś na ścianach. Wszystko ustawione na maksa. I, a jak skończy, włączymy z kolei ten path tracing, który teoretycznie powinien powodować, że każdy obiekt, wiesz, to światło po prostu się odbija od różnych elementów, tam się pojawiają żółte poświaty i tak dalej. To generalnie część tych problemów rozwiązuje, ale on top dodaje jakieś nowe, które się pojawiają, których nie było, nie? Które też gdzieś tam mają wpływ, więc w gruncie rzeczy tu nie ma, ma idealnego rozwiązania. Ale ja mam jeszcze, jak w ogóle przy tym, to ja mam jeszcze jedno spostrzeżenie, bo ludzie mówili, pamiętam przed premierą, teraz idzie premiera GTA 6 prawdopodobnie nie wyjdzie, nie? i ludzie mówią, nie, tu to, to nie ma szans, żeby to poszło. No moim zdaniem takie studio udowadnia, że jest to możliwe, że, że GTA 6, bo to jednak większa gra, większe studio, bardziej, wiecie, już obrosłe w tłuszczyk i, i, i dysponujące dużo większym budżetem, myślę, że ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do, do, do tego, że GTA 6 będzie zajebiście wyglądać e, nawet na bazowym PlayStation 5 i oferować naprawdę e, sensowny, sensowny gameplay. E, w, pewnie oczywiście za X lat wyjdzie tam na, na PC, -ta, ale ten tytuł jakby to potwierdza, nie? Bo to jest, wyobraźcie sobie, że to jest tytuł, który nawet na PlayStation 5 jednak jak, w jakiejś formie te, z tego raj tracingu korzysta. Tak, mhm. ale ja na przykład nie jestem w stanie tak ocenić, y, jak to się ma na przykład do wersji Pro. Bo. Widzieliśmy, tylko, Digital znaczy Digital Fondry Fondry na razie zrobił tylko, tylko jeden filmik Cuba właśnie dotyczący Ale... wersji pro. Nie zrobili porównania z wersji zwykłej i, i, i, i kwestia jest taka, że yy, znaczy, ta gra w ogóle bardzo ładnie wygląda. W tym sensie, że ja, ja gram na tym, na tym zrównoważonym trybie, bo, bo jednak ta, ta niska rozdzielczość mi bardzo przeszkadzała i te kilka klatek... Yy, yy, Tracę na płynności, ale jednak gram się no, jakoś bardziej komfortowo, kiedy, kiedy nie mam takiego mydła. Ale muszę przyznać, że ten kierunek artystyczny to jest w ogóle. Bo my tutaj mówimy teraz o grze, powiedzmy o technik technikaliach, ale muszę przyznać że mi się strasznie podoba ten świat. On jest trochę taki generyczny fantasy, nie? wiecie, taki Nie, taki ja, ja bym nie wiedział, że generyczny. Mi się bardzo znaczy, podoba. Nie właśnie znaczy... nie jest generyczny, bo jak spojrzysz, znaczy, sobie, spojrzysz uh -huh. sobie na tych wysokich, nie wiem, czy to są trolle, czy orki w tej społeczności, masz krasnoludy, masz trolle. Ale właśnie chciałem o tym powiedzieć, że właśnie to jest ta generyczność świata fantasy, że mamy po prostu świat, w którym ludzie i różne rasy, nie, Ty, właśnie to znane z fantazy, współżyją normalnie, jak w jakichś metropoliach. No, w świecie, masz... który się wydaje taki... Bardzo y, mało fantastyczny, tak. bo on jest bardzo podobny do naszego. no Poza tymi tak, żywami, mamy które jakiś, wybuchają. Tak, mamy jakieś gobliny. No ale tam, jak pójdziecie do tego lasu, byliście w tym lesie, co latają te y, doniczki z kwiatami. Tak, Acha. Byłem, byłem, tak. No. no to tak nie jest w naszym świecie. Tak nie ma. No nie ma, nie ma, nie ma. Tam, Są drony. Nie, nie, nie widzieliście tego, no tak, takiego to nie giganta. Nie widzieliście takiego giganta chodzącego. Ale, ale Jeszcze nie. Ja też ja. jest, Ale chodzi mi raczej jest... o faunę i florę, że, Wiesz, że e, znajdujesz, na, nie wiem, tam na, na polu bratki, lawendę i. E, no tak, i, i pioł, zwierzątka, kozy, I robaki, i, które zamiast growy, zamiast e, robaki c, owady, wszystkie rodzaje dżdżownic, e, do tego <laughs> mamy mamy skolopędry. Dokładnie, no mamy po prostu kozice jakieś. Ja, ja teraz byłem, e, bo sobie... Ale słuchajcie, jakby, ale jeszcze mamy, sobie mamy dzieci, stary, W tej grze są dzieci, stary. Wyobraźcie sobie dzisiaj, ale wyobraźcie sobie dzisiejszy dzisiejszych gra generalnie już nie ma dzieci, stary. Nie, ta gra jest właśnie, to ja ci powiedziałem, gdy w ogóle napisałem to, że ta gra jest taka nie, nie nowo, nie, jak to powiedzieć, nie współczesna zachodnia, bo pewne decyzje, które oni popełnili, to oni, to się wydaje takie już takie old czyli na przykład mamy tego głównego bohatera, który wygląda na bardzo przystojnego mężczyznę. Nie możemy go zmodyfikować, jeśli chodzi o wygląd, chociaż, tak jak powiedziałeś, tam jest później opcja tego. No fryzjera, możemy być do fryzjera, tak? później tak. do, do, do tego Więc bardera, to Możemy, możemy zmienić. Tam zmienić, no ale to jak w normalnie w GTA. nie? To jest niesamowite. Kolejna mechanika, o której się dowiadujesz po jakimś czasie. Ja jeszcze tego nie odkryłem. Ja też nie odkryłem. Ja to widziałem na jakimś materiale już po, wiesz, po, po, w trakcie grania gdzieś tam mi wyskoczył jakieś, czy na jakiejś rolce, czy na czymś. Bo teraz tak. widzę, na ludzie teraz, nawet jak gadamy, to ktoś pokazywał w jakiś sposób, że facet spadł z jednej platformy w tej początkowej strefie, spadając wystrzelił tą, tą łapę taką, chwycił się jej od dołu, wykonał jakiś tam ruch, a następnie poleciał do góry, obrócił się i z powrotem wskoczył. Stary... Ja nie wiem, nie? czy można tego, tego wykorzystać, ale można powiedzmy na, na, naciągać drzewa nie? I, i się wybijać, chociaż tak. na tym etapie nie, nie uważam, super. że to jest jakiś super sposób na, na zdobywanie jakiegoś terenu. Nie? Zauważyłem, że po prostu lepiej się gdzieś wspinać i, i znajdować na przykład jakieś występy skalne, które pozwolą nam w trakcie spodnaczki odpocząć, nie? Bo, bo ta stamina to jest kolejna inspiracja prosto z Zeldy, nie? bo nawet ta no i temperatury, nie? Też tam jedzenie, tak. które no tak, rozgrzewaj. I... Ale to jest inna gra, nie? Dokładnie, no kurde, come up, to, to... Ale nie, to jest inna gra, ale chodzi mi o to, że ona, ta gra świadomie czerpie inspiracje z innych gier. I ja nie mówię, dokładnie. tak jak powiedziałeś, to jak, jak powiedziałeś, ojaj. Tak, dokładnie jak powiedziałeś, <laughs> ojaj, że to nie jest nic złego, bo najwięksi artyści kradli. I oni nie kradą, ale inspirują się i oni to wrzucają wszystko. I te mechaniki Jedni mówią, że tam jest mnóstwo mechanik z RD... Z, RD, z, RD, z RD, RD, RD, RD, RD. 2 nie tego, że... Bo z czego tam nie ma mechanik, Z, z, mechaniki, z Zelda, mechaniki z Zeldy, mechaniki z No To jest opus jak Magnum, gamingu, no. To będą mechaniki Gra z Fallouta 4. No nie, bo jeszcze nie doszliśmy do tych... Do, bo, bo, bo... ja Gdzieś czytałem, gdzieś słyszałem, że są mechy. Mech jest pokazany na obrazku. Jest. No, I smoki walkę... są i jest mech. Dokładnie. Tak, ale myśmy z takim gościem w takiej zbroi, tam w tym kamieniu łomu. Big Deadim. Tak. Big Deadim, tak, no. Dead dokładnie. No. Znaczy, Mi to nie przeszkadza, że my jesteśmy takim y, takim jednak y, no, siekaczem. I to, co robimy, to co Juliusz też na początku to się to sfrustrowało, ale moim zdaniem to nie jest trudne, tylko to jest żmudne. To jest to, to jest te wybijanie tych obozów z tych bandytów, gdzie na przykład wokół tej kopalni ich było tysiące. No tak, tak ale... nawet ich nie liczyła, że masz na przykład, nie wiem, zabić stu bandytów, którzy się... Tylko procent, Krzątają tak. koło, ten, koło procentowo. I wybijasz ich tymi falami. A tam ci idzie 0,4 Tak. I ja, ja tam spędziłem ale... z dobrą godzinę. No ja też, kopalni. Ja ale wiesz, ale, ale ja mi się... Nie wylutowałem tych kolesi, bo ja... Nie wiedziałem, że to Ale nawet tam z nich skończy. dużo nie wypada. Stary. No, tam ale jakiś miedziak jakby się przydał. E, ja wam powiem, że e, jeżeli chodzi o grę, nie jestem, jeżeli chodzi o walkę raczej, no, o samą walkę, bo teraz mówimy o, tej, o tym kamieniołomie, mm, mam wrażenie, e, że gra, tutaj jest coś do, do poprawienia, że nie jest wszystko zczytywane e, tak, jak powinno być. E, albo, albo po prostu jest jakiś, e, nie wiem. Nie, Może to jest jakiś bug na PlayStation? System, stary. Nie, że jest jakiś system na przykład e, ukryty, typu, e, że nie można. Typu jakoś, na przykład w Dark, no dark Souls. Coś w tym rodzaju, tak, dokładnie, że jest, ale znowu z tylu przeciwników i to się tak szybko dzieje, że tutaj ciężko to wybadać, bo tak naprawdę to przeciwnik taki zwykły, chłopak jest na dwa ciosy, nie? trzy mhm. ciosy, e, w zależności e, co, co zrobimy, a e, pojedynczego to, to, to, to ciężko wybadać, znowu jak idzie taka, taka właśnie e, grupka kilku i zaraz kolejna kolejna, to mam wrażenie, że nie do końca szczytuje to, co ja chcę zrobić, albo ja robię coś źle, nie, nie tutaj, mhm. nie ale mam wrażenie, że jest jakiś tutaj problem, tak, tak. natomiast e, bardzo mi się podobają te systemy w walce, e, które, które Łączysz naprawdę walkę na przykład y, tarcza i miecz i przechodzisz płynnie na włócznie i to naprawdę fajnie wygląda. No włócznia jest Ktoś... fenomenalna w ogóle, albo ten Kilka... wręczny miecz, no. Kilka dni przed y, premierą, opinie jakiegoś gościa słuchałem, y, też z jakiejś tam rolki i on porównał to do... Do Devil May Cry, co, co w ogóle nie jest prawdą. To nie jest aż taki system kombosów i żonglowania przeciwnikami. To, to, to, jeżeli to kiedyś usłyszeliście, to nie jest prawda. To, to jest be, bez sensu porównanie, ale rzeczywiście można w sobie płynnie w tej walce e, bawić się w sensie. Można uderzyć tak. przeciwników tarczą. E, można za tej tarczy uderzyć mieczem i. Można, można kopnąć wyskoku. Wyskoku, taki tak. Zrób, można kraty. zrobić ślisk. E, można mm, przerzucić się od razu na włócznie i uderzyć e, obszarowo, a zaraz później e, dźgać. Także jest, jest tutaj sporo fajnych rzeczy, i do tego dochodzą e, umiejętności z tych artefaktów, które wkładamy w broń, które wkładamy w zbroję. I e, po niektórych naszych akcjach możemy użyć jeszcze dodatkowych. Jeszcze dodatkowych ataków, jakichś dodatkowych opcji, to... Tak, tak, tak. Właśnie fajne są to takie obszarowe, no nie? Właśnie one się przydają przy, przy tym, kiedy, kiedy walczymy z właśnie z taką większą grupą ja, i, i robi takie obroty zamaszyste, e, takie półobroty. No, to, to jest... Znaczy, mi, mi walka na przykład z mobami, oprócz tego, że ona była, że jest monotonna, ona mi jakby nie, nie przeszkadzała, nie? Ale mhm. faktycznie jest coś takiego, że z bosami e, no, nie ma, nie ma takiej, nie ma takich ogólnych rzeczy, które możesz się tak nauczyć, na przykład, nie wiem, możesz się nauczyć perfekcyjnie parować i wtedy parować za każdym razem, bo mi to parowanie raz wychodzi, raz nie, nie ma takiej typowej rolki, ona jest, nie? ale ona nie działa tak, tak szybko, tak tak Tak, tak, tak jakbyś dobrze. chciał właśnie. No tak. właśnie. Jest, jest lokowanie uj... na, na, na przeciwniku, tylko tak, zauważyłem, że jest lokowanie, jak naciskamy krzyżak w dół, nie? ale ja mhm. z w ogóle nie korzystam podczas walki, bo lokowanie jest dla mnie wtedy, kiedy ja na przykład wyciągam tarczę i ona automatycznie nastawia się na przeciwnika, robi takie lokowanie. Tylko znowu jest. mi bardzo ciężko jest z tej, z tej pozycji wyjść właśnie do jakiegoś uniku, czy dobiegu do rolki. Zawsze jest jakby taki takie opóźnienie, jakieś ten. Tylko, że na przykład ja, ja biorę to nad... Yy, znaczy, ja rozumiem, że to jest też jakiś, jakaś koncepcja tej walki, żeby ona nie była też zbyt arkadowa, właśnie, żeby nie była takim devil-may-cry'em, takim slasher'em. Ale nie była też taka surowa, jak w Souls'ach, nie? Że jest cios tak. i, i to tutaj coś, mają, mają, mają swój pomysł na walkę. To nie jest... Tak. Yy, tak. Gdzieś to tak swoi, swoje, swoje wymyślili... Niekoniecznie, mówię, podobają mi się te efekty świetne, które się tam pojawiają. Nie jestem fanem tego zielonego, tej zielonej poświaty całej. Tak. E, to, to, to jest akurat dla mnie coś, co mnie, co mnie inter i, i, irytuje. E, jeszcze powiem paru rzeczy, które mi przeszkadzają. Brakuje takich quality of life rzeczy. Typu hmm. zaznaczanie kilku rzeczy e, tak. jednocześnie i wyrzucanie ich, czy na przykład... Przy, w sklepach, ale bo, bo, bo tu się dużo lutuje, w sensie jest dużo tych przeciwników i jeżeli się poświęcasz i zbierasz to wszystko chce ci się, bo tak naprawdę to nie jest dobry sprzęt, on, on służy do wzbogacania obozu i do sprzedaży, żeby mieć pieniądze i to tylko tyle. Tak. Ewentualnie trafisz czasami na jakąś rzecz, która jest na takim samym poziomie jak twoja rzecz i jeżeli są te same rzeczy, to możesz je złączyć i podnieść o poziom to nie, nie trzeba tych materiałów na crafting zbierać e, to, to są to, to, to na przykład mi to przeszkadza nie? To, to takie e, ale wiesz, to, to jest duża rzeczy. szansa, że oni w kolejnych patrzach to poprawią, bo oni już zareagowali na, na pewne, już, na pewne jest, rzeczy ja grałem I na, przykład... na początku to nie było teleportów w ogóle znaczy, powiększyli liczbę tych punktów właśnie, tej szybkiej podróży, czyli właśnie tych, tych teleportów, o których mówisz, no, poprawili bug z mapą, no ale to jest ten to jest, to zakład był bug, który był uciążliwy, a nie Quality of Life Improvement, ale generalnie na przykład sprawili, że używanie tego hełmo, tego wizjonu, nie, tego hełmofonu, który zakładamy, że wcześniej to się wiązało jakby z takim z taką. Z dwoma czynnościami. Najpierw trzeba było map, tą lampą podświetlić yy, miejsce, w którym jest tak zwane echo. Ja to tak nazywam, bo to w innych grach się tak, tak. nazywało. Hmm. I później trzeba było wybrać właśnie ten hełmofon, wybrać to echo i wtedy było otwarzane. Nie? I to możesz otworzyć w każdym innym miejscu, no bo oni po prostu przenosili tę scenę niezależnie od tego, czy, czy ono się w otoczeniu zgadza. Teraz jest to tak zrobione, że właściwie jak widzisz taką scenę, to automatycznie w domyśle odpala ci się ten wizjon i od razu widzisz, e, uczysz się tego, nie? Przyspieszyli tak. też to tempo zdobywania informacji, tego tego skanowania. Ja to nazywam skanowaniem, bo to jest takie skanowanie na przykład, nie z Metroida, mhm. że bierzesz po prostu na I coś... Pojawiło na... się na notatkach, że już masz tę wiedzę zdobytą, że już nie tak. musisz y, się zastanawiać, czy to już czy, czytałeś, czy jeszcze nie. E, tak. To też jest Bo Poza tym w ogóle też nie, nie wiem, czy zbieracie te plakaty, jeśli chodzi o... o... O bounty, bounty hunting, nie? Czyli... Jasne, oczywiście. Tylko, że ja nie wiem, czy ja mogę później sprzedać te plakaty, czy ja muszę je mieć ze możesz. sobą. Możesz. Jak wypełnisz. Wypełnisz za... tak. to tak. możesz sprzedać. Tak samo Aha. jak z przepisami. Jak już go zczytałeś, to możesz go sprzedać. No. E, to jest problem, że Problem z że możesz... jest takim, że ja muszę później przez, przez tam 2-3 kilometry takiego przestępcę wieść na tym koniu do, do, do tej strażnicy, do no tego więzienia i to jest... To też y, pamiętaj, żeby nie... Bo, bo zostawiasz go na koniu, nie? wkładasz y, zwłoki czy tam na konia i pamiętaj, żeby nie przywoływać konia, bo wtedy on się pojawi bez tego przestępcy. I ten mm -hmm. przestępca będzie w tym miejscu, gdzie był poprzednio leżał. Tak, tak, ale, ale na mapie jest zaznaczony, bo na przykład y, chciałem zobaczyć, czy y, mogę na przykład, nie wiem, y, pokonać takiego opryszka, bo tam było tak, że martwy jest warty pół ceny. No ale mówię, czy ja muszę to ciało taszczyć, czy wystarczy na przykład, muszę. nie wiem, że jakiś Część, nie wiem, włosy mutne, nie? I pokażę, że są. No to jedno, Łowę właśnie, czysto. To. No tak, nie. Chciałem może to brutalny. Wiesz, ale to znowu, no, wydaje mi się, mówię, to nie jest gra do. Może trzeba wyciągnąć przejścia... się siekierę i, i zrobić ten. No efekt taki gornie się ale trochę tak. robi. Ale ja myślę, że to są, ja myślę, że to są wszystko rzeczy, które mogą być spokojnie wprowadzone w jakieś tam kolejnych dodatkach. Nie mówiąc już o tym, co się może zadziać z modami na, na PC, nie, w przyszłości. Bo <głos> to jest jakby osobna historia. Nie? Jest dużo mechanik, którym się podobają, ale które, jest na przykład, nie wiem, czy wy macie takie wrażenie, że te po co to jest? Na przykład wbijanie palików przy namiotach. Jest taki moment, jak rozbijasz ten obóz i każą ci wbić paliki albo no i to chyba tylko jeden raz. I to to? Ale wiesz, podanie, ale to, to jest to jeden albo? raz teraz i na początku. Nie wiemy, no, to, to, to, co będzie ta, to, za pytanie, będzie 150 później. godzin. Dlatego wszędzie <głos> mam tak grzmok i wszędzie to miotłem mam. Nie pozwolę się w jednym mu pary mam mam y, grabi tylko nie mam, bo, bo chyba... Ale ja nie mam miałem grabie żaden... kupiłem też, a nie wiem po jaką kole, ale mam, nakupowałem no właśnie, wszystkie. Ja się, bałem, ja się bałem, ja się bałem na początku, jak pisałem do was o swoich pierwszych wrażeniach, bałem się, że będzie taki moment, że nagle będę musiał e, ogródek uprawiać i tutaj, bo tam motyka, grabie, nie? Będziesz musiał, tu chyba będzie można, ja widziałem na którymś filmiku znowu jakiegoś no, e, influencera, że będziesz chyba mógł sadzić roślinki takie. A animal krosnik, robić, e, uprawiać ogródki, więc to może być ten. To jest moje ulubione zajęcie. Natomiast e, bardzo mi się podoba, że rzeczywiście te stroje, które e, potrzebujesz, na przykład, no nie wiem, dają ci jakieś tam dodatkowe atuty e, w mrozie, nie? Że, tam, że masz płaszcz, który jest ciepły i, i on trochę tam, na przykład, da ci dodatkowej osłony przed mrozem, bo. Tak. Eee, domyślam się, że to samo będzie na pustyni, że nie będziesz mm -hmm. mógł zapierdzać. No to jest dokładnie zeldowska budowej. mechanika, tak, to tak. jest Zeldowska mechanika, Ale... i masz po prostu też dania, które, które ci też bustują za przeproszeniem właśnie twarz. Te Ale też w niektórych strojach możesz wejść w niektóre miejsca eee, to też jest fajne, że żeby dostać się gdzieś tam, to musisz albo kupić przepustkę, albo tak. zdobyć stół, albo, albo się przebrać za mnichany. Mhm. Dokładnie. Także tutaj jest, jest tego bardzo dużo i. i... Początek, ja powiem szczerze, początek mnie zniechęcił, w sensie uważałem, że jest przeciętna ta gra w tym momencie, że widziałem to, co tam jest, i, e, i nie, nie, ten obraz pięknie wykreowanego świata e, z tą całą przebogatą fauną tymi latającymi ptakami nad rzeką, e, rybami wyskakującymi z wody. Kontrastował mi strasznie z tymi topornymi, te, te na początku mi się wydawało, topornym sterowaniem, które już jest poprawione. Też polecam zwiększyć czułość, jeżeli chodzi o obrót kamery, bo to jest tak, na początku jest bardzo dziwnie, jak się rzeczywiście, chyba jest ustawione na, na, na mniej niż 50, na 30 jest ustawione, a jak się podwyższy, to, to, to zupełnie inaczej to działa. I wszystko przede wszystkim łatwiej podnieść ale, mm, ale Mam wrażenie, że dochodzę do takiego momentu Że czuję tę przygodę Tak jak czuję w Dragon's Dogmie Że wychodzę sobie I idę do jakiegoś Questa, który jest kawał dalej Ale idę sobie na pieszo Nawet nie korzystam z tego mm. konia i, I wiesz, a to znajdę coś yy, Jakąś skrzynkę gdzieś tam rozwaloną na skalę, a to znajdę jakieś tam rudę, a to jakieś zwierzę upoluję, a to e, jakiś obóz bandytów, a to będziemy jakieś ruiny z zagadką, które są naprawdę bardzo spoko te zagadki, tak jak mówiłeś, że są mhm. e, mają pomysły na siebie i, i teraz będę wracał jutro do, do jednej zagadki, którą, której, której nie rozwiązałem, e, bo, bo jestem ciekawy, jak ją... Naprawdę tam trzeba trochę pomyśleć, one nie są szalenie trudne, ale też fajnie, że gra ci mówi, nagle się słyszysz głos tej swojej opiekunki i ona mówi, że tutaj wrócisz dopiero później, czyli nie masz jakiejś umiejętności, nie masz jakiegoś wyposażenia. Ale ty ja miałem takie jedno miejsce tylko, tak naprawdę. No ja już wiesz? miałem że... dwa takie miejsca, wiesz, i... i, i e... Ja nawet nie wiem, jaka umiejętność, ale to jest też jest ciekawe, że że okej, okay, no nie, że gra przynajmniej Jestem... robi tą jedną rzecz, że ci ostrzega, nie? Że mamy nie, magiczny nie kociołek, tutaj. do którego możemy chować rzeczy. Jestem ciekawy, jak tam, bo jeszcze z tego nie korzystałem tak naprawdę. Mm -hmm. O ja też ja nie. Też. Ja tylko się nauczyłem tego, że mamy wziąć i nawet mówię, ale i co dalej? I mówię, gdzie jest ta też no ja nauki już, tej mechaniki? Ja już <śmiech> trochę się też zastanawiam, czy na przykład właśnie byłem w takiej lokacji, gdzie ona mi powiedziała dosłownie, że nie, nie jesteś w stanie nie jeszcze tego wykonać ale ja już tam zabrałem jedną rzecz do tego kociołka. I jestem ciekawy, czy to mm, w tym kociołku rzeczywiście będzie mm, dalej, nie? że gdzieś tam że się nie zgubiło. E... Ja mam no duży i... problem w ogóle z wielkością tego inwentarza, więc przydałby mi się jakiś taki magiczny worek czy coś, bo ja na przykład, kiedy robię właśnie to, to, to czyszczenie obozu, to ja nie, naprawdę nie mogę za dużo rzeczy zebrać. Znaczy, ja się oczywiście spółkam, bo na, na walkach z bossami przychodzę jak na, jak na, na wielką ucztę. Znaczy, jestem przygotowany, jak, jak firma Kataringowa, która powie, że wanem. No tak, bo jak Mam nie, nie skilem, to, to na przetrzymanie ich weźmiesz, nie? Nie, znaczy, wiesz co? Na przykład y, misję, o której, y, znaczy o, potyczka z, z, z tą czerwoną zarazą, że się tak wyrażę, nie? To faktycznie y, ona ma taki myk, że trzeba właśnie tego, co to, co Rafa powiedział, używać, żeby taki, taki ten pasek y, pod paskiem energii napełniać temu przeciwnikowi, w cudzysłowie, i wtedy ten przeciwnik jest y, y, w takiej fazie, w możemy, jakby, tak, no. że możemy go wtedy szybko siekać, nie? Ale ja mogłem y przerwać tą walkę, wrócić do, jakby powtórzyć ją, kiedy nie, nie zużyłem tego wszystkiego, bo ja się nauczyłem tej mechaniki, dopiero... Nawet używając tego, tych, tych takich specjalnych do skrzeszenia tych, ale uznałem, że to jest moja część mojego doświadczenia, no nie? Że trudno straciłem to wszystko, yy, zjadłem wszystkie możliwe pieczenie, zjadłem wszystkie możliwe. Zresztą w ogóle też robiłem takie błędy, ale na przykład. Mhm. Jak wrócisz to przed walką, w sensie, że poddasz się, to chyba te, to jedzenie zostaje jest przy Tobie. W sensie nie jesteś wyzerowany, dobrze mówię? Tak, tak, tak. Znaczy, jeśli się poddasz, to jakby cię cofa do, do, do, do, mhm. yy, do tego punktu, w którym byłeś właśnie przed walką. Zresztą, yy, yy, dlatego, kiedy ja już poznałem tego przeciwnika, to mogłem po prostu już go jakby pokonać yy, łatwiej, nie? Ale też na już nie chcę mi się, powiedzmy, jeszcze raz powtarzać tej walki. Straciłem te przedmioty, bo też straciłem to takie wskrzeszanie, nie? Znaczy, też element tego, że możemy się yy, yy, w trakcie potyczki wskrzesić, no, i mamy te, też taki jeden przedmiot, taki podstawowy, który nas wskrzeszał. Nie, to mamy tylko 30% życia, a możemy wskrzesić się, że mamy 100% życia. No nie? i tam zużyłem te, te lepsze przedmioty. Ale ja to już takiego nie, nie miałem przedmiotu. Tak? Nie znalazłeś? To, to ciekawe, nie. Rafał. Ty nie znalazłeś takiego czegoś jeszcze? <grych> nie, nie wiem takiego przedmiotu. Mam te tak. takie kulki, które tam rzeczywiście cię wskrzeszają. Eee, tak. Szare, one są szare, a ta jest znalazłem. złota. Tak. Super. Jeszcze no. powiem dwie rzeczy bo słuchacze na pewno słyszeliście o masie gliczy, bo ja też trafiłem na takie informacje na, na X na przykład, że co jakiś czas trafiam na tweety o Crimsonie i, i, i że tyle, zresztą ta gra jest strasznie zgliczowana. Ja miałem dosłownie jednego glicza. I wiązał się z tym, że musiałem rzeczywiście wczytać stan gry, bo nie miałem pomysłu, co zrobić, bo miałem podnieść coś i nie mogłem tego zrobić fizycznie. W sensie, mhm. była animacja, ale ta rzecz zostawała tak. cały czas na stole. No to ja miałem tego licza, tak. Miałeś go? Miałem coś, tak, miałem dokładnie to samo, że miałem podnieść, nie wiem, czy list, czy jakąś kartkę i on robił ten ruch, trzymał, jakby coś trzymał, ale ta kartka była na tym, więc nie triggerowało się to czytanie takie, nie? To, to badanie tego tego przedmiotu. Miałem też y, takie pomniejsze liczę, że mi się tam po prostu coś, coś nie, nie robiło, a, albo gdzieś tam postać mi się y, taki dziwny sposób, nie, ale nie w geometrii, tylko coś, coś mi się y, klinowało, No nie wiem, jakby to powiedzieć, ale. Dlatego w ogóle za, nie miałem czegoś takiego. Za każdym razem y, jakby y, reload to naprawiał, nie? No i takim największym problemem, ale to też tak mówię, no, naprawili, to było to, że y, mi się. W, wiesz, z tej mapy chyba z pięć razy gra wysypała. Znaczy nie okay, liczę. Ja nie, miałem, no. ja, nie miałem, ja nie miałem w ogóle tego. Tak? No. W ogóle nie ja, żadnego. Na początku był ten błąd podobno na tym. Natomiast ja na, na pececie nie miałem ani jednego błędu. Żadnego takiego. A przynajmniej nie zauważyłem że nic, nic takiego, co by, co by się działo. Poza jednym, który cały czas mam. Jakby nie mogę, nie mogę się położyć spać w tej grze. Ten klif, za każdym razem, jak ja podchodzę do łóżka, to on za każdym razem mi mówi, to nie jest czas na spanie. Nie tak może samo... masz jakiegoś aktywnego. Albo coś w tym rodzaju. Nie, nie, nie, nie. Kurde, to musiałbym ja, sprawdzić Ja znowu nie mam z tym problemu. Ja czyli, czyli tylko nie tylko raz, mogę... że powiedział, że nie jest czas na spanie więc mam nadzieję, że mi się ten, ten bug nie bo nie zwróciłem od tego uwagi w tej grze nie N trzeba specjalnie spać trzeba spać, ja... nie, nie, trzeba spać właśnie dlatego że jak na przykład robisz ten quest z obozem że oni ci robią, to mogłeś ten czas przyspieszyć bo to leci faktycznie a to ja nie mogłem, to ja nie mogłem Miałem właśnie chciałem przyspieszyć, bo tam było, że chyba 18 godzin oni są na misji i ja mówię, no to ich się prześpię, nie? Prześpi się przymekieć. A, myśli. nie mogłeś tego zrobić. I wtedy nie mogłeś. No to może faktycznie, to może A kurczę. Tak, nie to to jak widzę gdzieś widzisz. łóżko, Czyli czy jestem. Znaczy, tak. wiecie, ja, ja też chciałbym, żadnych. słuchajcie, ja bym chciał generalnie tak jak wy albo takie jak też powiedzieć coś krytycznego do, do, do tej gry, do, do Crimson Desert. I, i, I widzę te wszystkie rzeczy, o których mówicie i na przykład, nie wiem, zastanawiam się, po co w takim razie graci pokazuje mechanikę z garnkiem, skoro przez kolejne trzy godziny i tak nie będziesz z niej korzystał. Nie wiem, jaki jest sens, nie? Z, z jednej strony, ale z drugiej strony sobie myślę, może dlatego, że tych mechanik jest tak wiele, żeby jednak łyżeczką, nie? A nie chochlą. Nie chochlą. Chociaż, nie z drugiej... mhm. Chociaż z drugiej strony też za te parę godzin i tak nie będziesz pamiętał wiesz jak to się aktywuje mi się w ogóle popieprzyły w jednej walce w tej walce właśnie teraz o której rozmawialiśmy co, co się walczy z takim latającym stwor. Tak to nazwijmy, nie? To nie jest żaden spoiler z tak. jakimś tam latającym czymś. To tam jakby graci na dole ekranu konkretnie podpowiada co masz robić, nie? Dosłownie. To jest, nie, nie wiem czy to zostało dodane z paczem czy to już było wcześniej. Ale jakże co ci mówi? No mówi ci, że teraz tam naświetl ten miecz, chociaż to naświetlanie miecza dalej jest... Dla mnie największą zagadką, bo ja odpalam ten miecz, używam LB, on tam go kręci tym mieczem, nic się kompletnie nie dzieje, nie wiem o co chodzi. Dobra, idziemy dalej. Nagle ten tekst się zmienia, a teraz zrób to, a teraz zrób tamto, nie? Nie wiem za bardzo o co chodzi. I w tej walce jest napisane, ja że to ja nie, słuchaj, to w, ja nie używałem tego. I w tej walce, a w tej walce to się pojawia na dole. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, może jakaś linia tekstu się niepotrzebnie tam wyświetliła. Masz easy, easy mode. I, nie ma żadnego easy, stary. I w, i, w, I w tej walce, słuchaj, jest taki moment, że, że musisz używać jakiejś tam mocy. I oni ci mówią konkretnie jakiej mocy, ale ponieważ jest tyle tych różnych mocy, że ja cały czas używałem nie tej, którą powinienem, stary. I dopiero w połowie się zorientowałem, że to jest w ogóle inna moc. I nic nie mogłem zrobić temu gościowi, nie? tam tą poprzednio. Mm -hmm. Także, wiesz, to powody... Ale z, z drugiej strony też tak sobie myślę, kurczę, no ale ja nie wiem, no dla mnie to... To no, jest trochę bardziej wymagająca ta gra, to znaczy w sensie ona tak. trochę, ona, nie mówię, że wrzucę gracza już na głęboką wodę od razu, bo rzeczywiście tak prowadzę te mechaniki, ale e, oni używają, e, znaczy oni zakładają, że jeśli pokazali mechanikę, to ty ją umiesz. Z tym czerwonym, tym czerwoną zarazą tam. Mm, ja prawie też zużyłem wszystkie, wszystkie zupy i wszystkie jest ryby tak samo, smażone. A potem bo się zorientowałem, słuchaj, je, potem sobie myślę, ale nie bo spróbowałem już... jednej, jednej rzeczy, tak. nie? No i no. i to jest po prostu Ale nie, kośle, jak ja już wiem, wiesz, jak ją mam pokonać, to ja go mogę pokonać nawet na, wiesz, na jednej zupce chińskiej. Ale ty z no nim tak, walczyłeś z tym bo... czerwoną zarazą, Dachwan? Tak, tak, przed podcastem pokonałem. A, pokonałeś, e, okej, okay. no. bo, bo mówię, bo nie, nie szło z tarczą, nie szło z mieczem, przyszedłem na włócznie, próbowałem z łuku. Mówię, dobra, to topór, bo jeszcze miałem topór w ekwipunku. Okej, okay, to nie działa, więc yy, próbowałem go tu, złapać tą ręką, nie? Czy tam rzucać w nim czymś, ale to nie, w ogóle nie działało, nie? Bo jeszcze chyba tego nie miałem rozwijać. No właśnie, tego, bo masz tyle tych żeby... mechanik, stary, że zaczynasz próbować po prostu wszystkiego rozpaczliwie. Yy, wiesz, i każdy, każdy rodzaj ataku i się odbijałem, albo on znikał, yy. albo wiesz, i w pewnym momencie dopiero gdzieś tam yy, dotarło, że jeszcze jest przecież ta zielona moc, nie? Cała. I rzeczywiście nawet podwójnie może się aktywować, nie, żeby tam. A to tego nawet nie wiedziałem. Koncentracji, e, to się nie, no bo w sensie, że możesz użyć po prostu koncentracji, albo możesz użyć, po prostu wcisnąć prawy trigger, wtedy robi ten taki cios wibrującej problem. ręki, nie? O te, mówię o tym, Force nie? Tą pięść mocy. Force tak. push, no. No. Ale na przykład nie wiem, jak, czy, czy jest ta opcja, bo, bo z tego, co czytałem tam w drzewku, to chyba, nie wiem, czy trzeba wykupić, czy własna regeneracja, w sensie, że leczymy się tą zieloną mocą, to i znowu L... 3R3 to jest ta koncentracja i tam się nic nie dzieje, ale czasami mi się pojawia prompt leczenie i, to, nie bo, wiem. Bo część tych mocy generalnie tych w tym drzewku umiejętności musisz samemu wybrać, a część dostajesz tak. jakby w wyniku tych konwersacji z postaciami, tych questów i tak dalej, więc się, ja zauważyłem, że one się i to też nie jest jakoś tak wprost powiedziane, Nie tylko ja potem sobie patrzę na to mhm. drzewko i sobie myślę, kurde, ale czy ja spędziłem, wrzuciłem Jeszcze te się... punkty w to? Nie, nie nic nie wrzucałem. Nie? A to jest Jeszcze tak, że się jakby... uczysz tych mechanik y, od bossów. Podczas walk z bossami jak obserwujesz jego atak, to twoja tak. postać musi na przykład Dwa razy ten atak nastąpić, żeby twoja postać się go nauczyła. Ale mhm. jeszcze jedną rzecz powiem, bo właśnie teraz jesteśmy przy bosie Bardzo mi się podobają niektóre wyreżyserowane sceny właśnie yy, nie tylko z bosami ale akurat no tak, ja w ja konkretnym tak. bosie że jest... Wygraliśmy i jest scenka kończąca i naprawdę to jest... Mają fajne pomysły na niektóre, niektóre rzeczy. To mówisz to Naprawdę? na ten of Tsushima w, w polu kukurydzy, znaczy tam w szerym polu. Znaczy to akurat było w gdzieś tam... Bo tam było takie, takie wiesz, ninja. Ciu, ciu, ciu. Tak, a tutaj mówię o, o zimowej lokacji, bo ten diabeł, w ogóle diabeł ma dobry questline. Uważam, że to jest fajnie napisana w ogóle tragiczna jeszcze historia. Robię. Jeszcze jak sobie zlutujesz ten cały zameczek i wejdziesz tam w to ukryte przejście i znajdziesz tam dzienniki i tak dalej tego ojca. To, to rzeczywiście to, no to się ta rodzina Grace. Tam jest To jest w ogóle super, bo ja zanim zacząłem gonić tego, tego pacjenta, że się tak wyrażę, to ja mówię, dobra, no ja się nie spieszę, nie? bo tam był jeden ranny ten służący, mm -hmm. a ja po prostu zacząłem badać, co tam jest i tam właśnie jest taki... Tak, Dwa sztylety się ukryte, w... ta, klucze, Tak, kryte klucze jakby, one są sztyletami, tak. I tam jest w ogóle mechanika ze światłem, tylko, tylko mm -hmm. nie, trzeba, nie trzeba używać tego... ja też w ogóle też uważam, że ta mechanika tego, e, tego miecza że zbieramy światło i później nie wiem, co z nim robimy. Jest to jest, to jest, To jest takie, to, to działa jakby, jakby, trochę to trzeba wziąć przez taki pryzmat y, tego fantazy, ale ten miecz to wtedy działa jakbyś y, przez lupę, przez światło. I, tak, tak, I, tak, tak. i idzie, idzie też jak po ziemi, widzisz to, to on tam wypala, y, możesz, między innymi, nie musisz mieć strzał ognistych, możesz tym palić na przykład pnącza. O, o. I, i, wtedy, I wtedy on skupia to światło na, na, na czymś suchym, i możesz to za, i to się w chwili zapala. Także to działa trochę właśnie jak, jak soczewka, ale no to mówimy, bierzemy, to no nie jest prawdziwa soczewka, tylko jakieś tam tak. gimmick fantastyczny. Bierzemy zajączki takie ale no mówię, no w tej naprawdę bardzo fajnie wyreżysrowana scena i ma, ta gra ma takie momenty, że czasami cię po prostu irytuje yy dwustoma przeciwnikami w kamieniołomie i, tak. i bieganiem za nimi i to jest fajna lokacja nawet. naprawdę, fajnie wymyślona lokacja ten kamieniołom rzeczywiście funkcjonuje on wygląda tak jak prawdziwy kamieniołom pewnie wtedy wyglądał mhm. ale ilość przeciwników zabija po prostu... Tak robi się to męczące, a, a zaraz później masz kolejnego bossa i ten boss jest naprawdę świetny, ma fajny questline i e, jest fajna walka, jest fajny, fajny voice acting i naprawdę wszystko gra, mhm. a później trafiasz jeszcze na kolejnego bossa, który ma jakiś ukryty gimmick i, i nie, nie wiesz, że trzeba wcisnąć R3, a później trafiasz na jeszcze kolejnego i ma świetną wyreżyserowaną scenkę i naprawdę fajną walkę i jest e, Taka jest taka trochę, nie, nie chcę mieć sinusoidalne takie odczucia, bo to nie jest aż taka duża amplituda, ale, ale ma ta, ta gra ma momenty lepsze i gorsze. I, i, e, ale to nigdy nie spada w, w moich odczuciach, poniżej jakiegoś tam poziomu. Tak. Myślałem, że ta gra będzie gorsza. Początek zapowiadał mi zupełnie nie... nie i, i, Bałem się też, że to będzie trochę jak Red Dead, że w sensie, że ja się będę włóczył po tych, po tych pustkowiach i, i nie będę miał co robić, bo ja takie miałem swoje właśnie e, odczucia z e, dwójką Red Deada, że te duże przestrzenie i, i właściwie to nie chciałem polować, tam nie było co robić, a tutaj cały czas coś, coś znajduję, coś, coś fajnego mhm. i, i jest te mechaniki wysyłaniem tych swoich nie muszę nadrobić kompanów. te questy właśnie związane z tym, z, z, tą, z tą liczbą kom, kompanów, bo widać, że, że gdzieś Następny, gdzieś quest, się gdzieś następny quest następny quest zdobywasz czterech Aha. dlatego ja mam sześciu bo jak zrobisz następny quest dla obozowiska, dostałem z dwóch awansowałem do sześciu, także to nie jest jakiś szalenie yy, duży progres po prostu jeden quest zrobiłem, którego wy nie zrobiliście, a biorąc pod uwagę że masz tych zadań kilkanaście czasami od jakichś drobiazgów typu właśnie idź i zanieść czapkę jakiejś szlachciance, bo ja nie mam czasu, bo ja mam na kolejne zamówienie. Eee, a i kolejny Quest u, u szlachcica, gdzie musisz odbić kamieniołom, i nagle spędzasz na nim dwie godziny, bo pół godziny tak. dojście, pół godziny boss i pół godziny, czy tam godzina czyszczenie tego, tej lokacji. No to to można zgubić jakąś pierdołe typu wysłuchaj plotki, bo na przykład tak się, tak się chyba zaczął ten, ten quest, nie? że tam był, był taki enigmatyczny opis wysłuchaj plotki gdzieś tam i pojechałem do tej karczmy, tam było czterech kolesi. Także to nie... Ale wiesz, ale, ale ja też powiem, że też jest właśnie ta różnorodność jest tutaj bardzo fajna. No wiem, tym, to jak jest mu się podoba. Nie? Bo na przykład ja teraz też grając właśnie przed podcastem sobie łaziłem po tym po tym miasteczku takim, po tym pod nie wiem to nie jest może podgrodzie, ale tym takim takim podzamczu, tak to nazwijmy, nie wiem, whatever, yy, tym, tym pierwszym i tam jest ta tablica ogłoszeń i, i tak sobie łaziłem, tam nic nie było na tej tablicy, ale jedna rzecz mi się tam zaświeciła, poszedłem, przeczytałem i czytam opis, a tam, że, jak, zresztą fajnie napisany w sumie i to o, o ironio w tej polskiej wersji i, i tam, że ktoś szuka jakiejś osoby do jakiejś tam sprawy delikatnej, yy, chodzi o to, żeby tam umieć się w miarę sprawnie porozumieć i tak dalej. Kurczę, jak mnie to zaciekawiło i jeżeli, ta osoba, jeżeli tam jesteś zainteresowany, to pojaw się tu i tam, no. Kurde, no to no ja lubię takie smaczki. No fajnie to jest tak, zrobione. Ale to też jest, to jest... To też jest mechanika, yy, na przykład w Wiedźminie też były te tablice takie ogłoszeniowe, że się podchodziło. No żeby... okej, okay, okay, no dobra, rzeczy, dobra, stary, ale no, jakby wiesz, no jasne, wiesz, ja, ja się nie chcę koncentrować, no, to rozumiem, jakby nie chcę się koncentrować na tym, że jeżeli jakaś mechanika gdzieś była, nie tak jak przy, no tak, ta tak, przysłowiowa Zelda, która jest odmieniona przez wszystkie przypadki przy okazji tego Crimson Desert, ale no i co z tego? Jakby ja nie mam poczucia, że ja gram w Zeldę, szczerze powiedziawszy. Nie, no ja też nie, żeśmy ustalili, że nie, że, ja wiem, że żeśmy ustalili, tylko ja teraz to będę już zmęczony po prawie trzech godzinach. Postaci, mieliśmy tak. skończyć wcześniej, no ale wiadomo. Nie, no to dobrze, to podsumowując, to, to wiesz, bo, bo to jeszcze... chciałem powiedzieć, że to są nasze pierwsze wrażenia. <laughs> jeszcze mi się na przykład podoba to, że jest gotowanko i rzeczywiście <laughs> to jest strasznie rozbudowana mechanika, to gotowanie jest, ale najlepsze jest to, że chodzą sobie ludzie i możesz do nich podejść a oni tam słyszysz, że oni czymś rozmawiają i podchodzisz do nich i oni ci mówią a, dzisiaj mi żona e, ugotowała pyszny obiad i to było to, i to, i to. I dostajesz przepis od jakiegoś typa, którego po prostu podszedłeś i zagadałeś, bo słyszałeś, że gada o jedzeniu, tak. nie? To się, oni są milczący, ja ale generalnie... Ja gościa, on mi powiedział o lataniu balonem. Mówi, no słuchaj, czy coś tam, coś tam. Ja na razie okay. tylko trafiłem czyli na rozbity czyli mechanika balon. mechanika latania balonem. Na, na pewno będzie, bo to widziałem na jakimś znowu, jakimś tam mi mignęło gdzieś no. w socialach. Ale znaczy ja, ja na razie miałem w tym mieście takiej sytuacji, że podchodzi do mnie koleś tak konspiracyjnie, mówi coś tam, coś tam i wkładam jakąś kartkę do ręki. A no nie, ja no to, mówię, to jest coś... fajne, bo to mi się wydaje, że to ma związek z tymi, wiesz, z tymi powiedzmy magami chyba, tak to rozkminiłem się. No o i nim... tam dostałeś, dostałeś no. od, tej, na tej kartce lokację. Ale w ogóle słuchajcie, jedną rzecz chciałem właśnie powiedzieć a propos też tego głównego wątku, bo, bo w sumie chciałem to powiedzieć i te, tego nie powiedziałem. Nie? Tam jest taki moment, mm -hmm. je, zanim y bo musimy się w którymś momencie gry udać w tym czwartym rozdziale, tam się udajemy do tej właśnie do tego miejsca, co z Dachmanem jesteśmy mniej więcej w tym samym momencie I, i jak się tam, żeby się tam udać, to musimy jakiś tam strój zdobyć w sumie to tego do końca nie rozumiem, czemu ten strój jest nam potrzebny, skoro i tak idziemy tam z polecenia i wszyscy nas tam kojarzą, trochę bez sensu ale no, whatever jest powiedziane, że ta postać nie będzie z tobą rozmawiała jeśli tego stroju nie założysz no okej, okay. natomiast, no, no tak, ale w sumie no ok, dobra, o, przekonaliśmy natomiast, <grych> U, natomiast bo co, bo natomiast chodzi o to, że wiesz, że jak zdobywamy ten strój, to musimy pójść do takiego goblina i on tam nadaje, kurde, ale ta scenka z tym goblinem, jak on tam jeszcze opieprza tych swoich tam pomagierów, którzy tam chodzą też jest super, no stary, no kurde, mhm. to, to nie jest poziom, właśnie, yy, ludzie mówią, że ja wiesz, że to, to jest poziom Red Dead Redemption, stary, to jest poziom najlepszych gier, no. kurde. Mhm. Ale w ogóle, bo Pearl to jest ogromne studio, ja, ja nie sądziłem, o, tysiąc że to jest aż tak duże... Znaczy tysiąc pracowników chyba wszystkich, no nie? Bo tam się Wszyscy okazuje, tam, że oni są też... 800 chyba około, tam 700 ileś tak, tej, 700 jest chyba w Korei, ale oni są właścicielami tego CCP Games Ja właśnie chyba, też tego tak tak? wygooglałem, wy wy stary, stary, ja tak wygooglałem, tak mówię o tym Assassini, ale y, studio od Assassina jest trzy razy mniejsze. Nie, znaczy w ogóle Ubisoft jest dużo większy, nie? W no, sensie Ub Ubisoft tam, Montreal, to... mówię, ci, którzy odpowiadają za, wie, za y... No tak. Znane. Ale a propos właśnie to, bo to wcześniej, to pewnie jakąś, jakieś trzy godziny temu, jak mówiłem, zaczynałem mówić tą historię tego, tego świata, no nie, to właśnie mi się bardzo podoba, że ten świat jest taki właśnie staroszkolny, jeśli chodzi o, o i to high fantasy, to powiedziałem, szkolne dlatego, że pewne stereotypy i archetypy charakterów są przedstawiane właśnie przez terasy więc mamy jakichś wielkich, takich ociężałych troli, którzy mogą być strażnikami, no nie? No nie, ale te, ale te, te wielkie ociężałe ale, ale trole są się... też mędrcami, tak. nie? W tej... W są, tej... są, są to. Ale wiesz, masz jakieś krasne ludy, które pracują tutaj, masz jakieś gobliny, które są cwaniaczkami i tak dalej. To jest wszystko bardzo fajnie a, a trafiliście na to, bo ja o tym też mówiłem w tym swoim materiale, ale ciekawi mnie, czy wy też do tego spotkaliście, że jak się wyzwoli tą kopalnię, to potem jeżdżę, jeżdżę sobie, jeżdżę i nagle jakiś koleś do mnie na ulicy podchodzi, tam gdzieś na wiosce i mówi mówi, słuchaj, ja byłem właśnie w tej kopali, którą wyzwoliłeś i nigdy nie miałem okazji, żeby ci podziękować, słuchaj, przyjmij tutaj taki drobny podarek i tam już nie pamiętam, czy jakieś miedziaki daje, czy przepis na zupę, whatever. Nie, Co? ja miałem kobitkę, która powiedziała, że, yy, że zabiłem kogoś tam, a on yy, zabił jej męża i zapytała się, czy cierpiał i Cliff powiedział, tak, cierpiał, no, dziękuję ci bardzo i, i też coś dała. No kurde, no. zajebiste, No. <laughs> Ale to, są, ale to znowu to są, to są takie encountery, no które znowu masz właśnie w najlepszych grach rockstara, czyli znaczy w ogóle i w stara, Assassin's Creed Valhalla a rozkminiliście handel? ja trafiłem w sensie, przez przypadek do banku stary tymi, i też mi łeb rozwaliło bank, jak zacząłem z tym gościem gadać szabki, nie? a on mówi, "Sztabki złota, możesz inwestować a ja mówię, skąd tyle złota wziąć no nie? No. Ale teraz moje pytanie, że bo jest w tej, tej placucce handlowej i w placówce handlowej masz te opcje takie z interesami, że, że, że jaki towar jest popularny, Tak, po, po, po. jaka cena jest. Cena coś, tak, tam, co skupują, co, co nie, i tak naprawdę jak się ta cena zmienia. Kolejna mechanika. I na koniu możesz przewieźć taką chyba tylko jedną rzecz, ale to rozumiem, że jakieś karawany chyba będą i no będziesz ale możesz je wysyłać. Wóz, możesz wozy kraść i oddawać te wozy do tego gościa tam That's jest trending. Taki... Tak, Ty gadasz. tak, jest, jest gadasz. cały gość od wozów i możesz mu te wozy holować i za, on ci za nie płaci, nie? I jeszcze Ale podejrzewam, nie, tak. że te wozy nieraz można do czegoś wykorzystać, nie? No ja się ostatnio spłukałem, bo kupiłem, bo miałem, miałem taką misję, że miałem iść i wybadać stajnię. I wszedłem do tej stajni i nie, nie, nie, nie kontynuuję mi tego questa, więc mówię, nie, może muszę kupić konia i kupiłem... Do trzeciego konia, no nie? Mówię, no nie? Ale wiesz, że ten koń też ma swój jakby eks, bo ja też kupiłem drugiego konia i nagle się okazuje, że ten koń w ogóle nie umie biegać, nie? Więc się przesiadłem na tego poprzedniego, bo się okazało, że tamten już mam, jeździłem nad nim od początku gry i choć mi się ten drugi bardziej podobał, był taki masywny, no to generalnie wróciłem do tego pierwszego. No ale no. ten no właśnie o to chodzi, że jak masz tam któryś poziom, no nie wiem, czwarty poziom konia, to on odblokowuje te umiejętności jakiejś jazdy właśnie, wiesz, driftowania, ja. ja nawet nie umiem tego driftować, ale normalnie wchodzisz do tej stajni Możesz i położyć masz tam detale. podczas biegu, nie? Można, można go, znaczy w ogóle można go położyć, nawet chyba nie trzeba ten, ale, ale może właśnie ten, nie wiem, może no to jest ten drift, o którym mówisz. To jest, to, jest, to, jest, to jest takie, że kładziesz konia, w sensie biegnie, jest galop i go wtedy kładziesz i on wtedy taki ślisk robi po zboczu na przykład, nie? Aha, no to muszę to, to, to spadać, bo jeśli chodzi o konia, no to ja, ja oczywiście korzystam z niego, nie? Żeby gdzieś tam szybciej się dostać, ale przez długi czas w ogóle nie korzystałem z tej, tej szybkiej podróży. Po pierwsze, bo było mniej teleportów, nie? Teraz te teleporty się pojawiają um, no, Nie, wszędzie. I to jest to, że teraz ja wiem, że one, one te, te znaki... Ja wcześniej się zastanawiałem, o co chodzi z tymi znakami zapytania, nie? Że to jest jakiś taki punkt, że czegoś. I dopiero po naszej rozmowie, no nie? No to, to, to wiesz, no... Skojarzyłem, no nie że nawet czy mi czy powiedziałeś mi konkretnie, żebym tam szukał, no nie? Ale mówisz, pod tym znakiem zapytania, ja mówię, aha. I okazuje się, że te znaki zapytania sugerują, że. Czy coś a, jest... tam jest. Tak. Coś tam jest to, i to może być albo właśnie jakaś zagadka. No nie? Taka... A to zobacz jak my mamy albo? wybrany mózg przez te zachodnie RPG, że już taka prosta yy, że tak powiem prosta sygnalizacja, pewien obszar na okrągło zaznaczony ze znakiem zapytania, a ty się zastanawiasz hmm, czy powinienem już ściągnąć DLC, czy nie wiem, czy coś innego, nie? nie? ale bardziej chodziło o to, że że ja po prostu przez całą yy, tą początkową fazę i być może dlatego też dużo czasu zaczniełem ja właściwie wszędzie chodziłem z buta. Ja miałem całą tą, tą, tą, tą środkową część tej, tej pierwszej lokacji no jakby odblokowaną, nie? że tam w ogóle nie ma tej mgły wojny, bo ja tam wszędzie po prostu nogę. I to było też fajne, bo na początku podobało mi się to, to eksplorowanie. Nie? Teraz jest tak, że widzę jakiś punkt, na mapie sobie zaznaczam i idę tam, tylko że jak się nie ma questa, to odkrywasz na przykład jakąś fajną nową wioskę, na przykład nie wiem, w jakiejś zatoce w oddali statek piracki ale ty nie masz co robić, nie? Bo nie masz żadnej misji, nie masz żadnego zadania. Więc ja to odpuszczam. Idę dalej, nie? Eksploruję i, i wracam Też do tych głównych kestań. Strach, że wiesz, że yy, będziesz w lokacji i, i coś zepsujesz, nie? Ale wydaje mi się, że to jest tak wymyślone. Właśnie jak z tym blokowaniem takim naturalnym, o którym mówiłem że tak czy siak się tam później ewentualnie NPC pojawi i możesz sobie to eksplorować, a później tak cię może tam quest zabrać i tam będzie co innego. Mm -hmm. Tak mm -hmm. czuję przynajmniej. Słuchajcie, mamy trzy godziny. No to nie, jakieś no to są nasze pierwsze wrażenia. Ja ja mówię. To jest gra jest na 300 godzin, my mamy y, sumarycznie y, może jakieś nie wiem, y, no. 70. Ja zapłaciłem 80. za pudełkową wersję 230 zł i uważam, że to są dobrze wydane pieniądze. I masz w sensie Day 80. One Edition? Tak. No, Fajny, eee, fantastycznie jest. A to jeszcze nie wykorzystałem nawet tych kodów. Ja eee, kupiłem za 220 chyba 9 kluczyk no, na Steam. I, i, ja 60 zł euro. I nie żałuję ja, no, ani no, złotówki no, wydanej na tą grę. Że dużo w sieci się słyszy złych słów, uważam, że trochę niesprawiedliwych, ale z drugiej strony no to nie jest. Yy, tak jak słyszycie, no tutaj mówimy o wielu mechanikach zaposzczonych z, albo podobnych do innych gier, ale ta gra robi dużo rzeczy po swojemu, i wydaje mi się, że warto ją sprawdzić, że to jest. I właśnie. Hmm. I, czy to czy nazwalibyście tę grę RPG-? -em? Nie, ja bym po... powiedział, że to jest bardziej gra akcji, wiesz, tak jak Red Dead Redemption, aczkolwiek tu jest to drzewko umiejętności, więc tu jest powiedzmy jakiś taki element. Ja bym nie powiedział, że to jest RPGS. Zresztą, szczerze powiedziawszy, dla mnie to nie ma znaczenia. Dla mnie to może być e, ścigałka końska. Końska. No, jest dużo takich właśnie mechanik około. niepasujących do gry akcji znowu, nie? A, a jest. Yy... A ja bym powiedział. Ja bym nazwał rpg miał może. Nie wiem, ciężko mi teraz powiedzieć, bo z drugiej strony ja na przykład broniłem się, że Stellar Blade nie jest RPG-iem. Ja bym ją nazwał KRPG-iem albo rpg Ale wiesz, ale ja się zastanawiam po co, nie? Jakby ja nie mam takiej potrzeby co Tak, ja nie mam takiej potrzeby Raczej pod względem takiego drogowskazu dla słuchaczy, że czy osoby, które jest... grają tylko w RPGi na przykład. I... Koreański RPG to jest tak zwane. Nie, to ja, ja bym aż tak czy, powiedział. Czy, czy, wiesz, wiesz co, ja bym... Znalazły ja bym... znalazł coś dla siebie i myślę, że tak. A ja bym powiedział, ja bym powiedział słuchaj, że to jest e, tak jak właśnie te duże gry pokroju Assassin's Creed'a, pokroju Red Dead Redemption, pokroju GTA. Tylko teraz sobie wyobraź, że, e, że to jest gra, w której jest e, nie powiedzmy X tych wszystkich mechanik, które są, nie wiem, w GTA i tak dalej, tylko wyobraź sobie, że tam jest ilość tych mechanik jest pomnożona przez 10. No tak lekko licząc, bym powiedział. Mm -hmm. tak bym strzelił, nie, że tych mechanik po prostu, które masz w GTA, tak, tak jak Dachman mówi, nie, no jasne, w GTA też mogłeś tam pójść do fryzjera, pójść do restauracji. No możesz San Andreas to możesz zrobić, taką nie? W San Andreas, grą, która nie? miała przerost mechanik. Na przerost mechanik, tak. tak. Aczkolwiek to jest w dalszym ciągu, ten przerost mechanik w San Andreas to jest w dalszym ciągu nic. To, co jest w Red Dead Redemption, to jest nic w porównaniu, naprawdę, to mówię z y, ręką, y, ręką na sercu i, i nie boję się tych słów, to jest nic w porównaniu z tym, jak przepasna ilość mechanik i, i rzeczy jest dostępna w Crimson Desert i w ogóle też patrzę teraz na, na tych różnych socialach. To jest niesamowite, że ta gra na premierę na Steamie dostawała średnie recenzje, po czym po kilku dniach zaczęła dostawać średnio pozytywne, a dzisiaj to są mostly positive. To jest niesamowite, bo moim zdaniem ludzie, którzy spędzają w tej grze więcej czasu niż te 10-15 godzin, to po prostu zaczynają odkrywać to niesamowite bogactwo, które tam jest i Wiadomym jest, że przy takiej ilości nic, mogą się pojawiać rzeczy, które nie są doskonałe I, i generalnie w każdej grze nie ma gry doskonałej, nawet Red Dead Redemption ma swoje wady, nawet Cyberpunk ma swoje wady, każda gra ma jakieś tam rozwiązania zrobione lepiej i, i gorzej, tylko teraz jest pytanie, czy koncentrujemy się na tym, żeby po prostu wszystko wypunktować, bo wiesz, wszystko możesz skrytykować, stare. Każdy, każdą rzecz możesz skrytykować, nie? Natomiast jest pytanie, jaki jest ogólny filmik, nie? Jakie jest ogólne, ogólne tak. wrażenia i myślę, Ogólny że... filmik jest dla mnie bardzo dobry. No. Po tych 20 prawie godzinach uważam, że ehm... dobrze, że tego nie nagrywaliśmy w weekend, bo byłyby gorzkie jakieś słowa z mojej strony padały. A potem byś niej, się no. kajał, stary, na ko wiesz, kolejny tak. odcinek, spowiedź Rafała. E, Rafał posypuje głowę popiołem. Pytanie, pytanie... E. Damian jest, czy... wybacza. <głos> Czy yy, jak się ta gra będzie rozwijała, no my jesteśmy, nawet no, nie, nie mamy tego obozu w, w jakikolwiek sposób rozwiniętego yy, także ba, bardzo mnie ciekawi co się będzie działo dalej i nie, ja już tam jakieś no. mam rzeczy, wiesz tam, tam poszedłem, że coś tam ja ogrodziłem sobie ten obóz tak. ale wiecie, ja, ja, jestem, ja nie mogę się doczekać tego momentu nie, wiem, kiedy będziemy latać na smokach albo będziemy mieć walki mechów Wiesz, ta, ta, ta tytułowa pustynia, gdzie ona jest, co tam się dzieje, no nie? To, jest, to jest niesamowite. Ja naprawdę mam cały czas wrażenie, że, że ja y, jestem gdzieś dopiero na początku tej przygody, wiecie, że, że to jest takie, że to jest taka cisza przed burzą. Wszystko tak prozaicznie wygląda. Budujemy ten, a później wiesz, wiecie, w tym kolejnym akcie, nie wiem, czy to będzie w ogóle jakoś tak odznaczane, no bo te, te questy mają swoją numerację i ona nie jest aktami, tylko powiedzmy tam nie, powiedzmy, że to jakieś rozdziały ale później przychodzi taki epic fantasy moment i, i nie wiem, i może będą z kolei jakieś elementy, jak nie wiem, będzie, będzie mechanika z Total War'a i będziemy zarządzać ten, ten świat też. Ten świat w ogóle ma jakąś taką swoją fabułę, te, te, te rody gdzieś tam walczące, jakaś armia zbierająca się z jakąś tam trucizną też y, działa na wyobraźnię, nie? Że, y, że tutaj tak, masz, no te wpływy, masz, masz te, ta liczysz... mapa wpływów, to jest też ciekawa ta. ten, że ja wcześniej tego nie uwadziłem nie, nie się w przedstawianie tej mapy, nagle patrzę, to mam mapę jakichś kolorków. Mhm. Co jest grane. No tak, że tam są te. Nie, no bo to jest właśnie. To... Słuchajcie, bo to jest też na początku. Ja pamiętam, jak Damian, jedno, jak żeśmy na samym początku gadali, to myślałem, ale o co chodzi, że ja tu się muszę zaprzyjaźniać z ludźmi, czy coś, nie? Ale jak to jest fajnie, fabularnie, no jest. Przychodzimy do tej wioski, ten nasz bohater musi się jakoś odnaleźć, zacząć robić różne rzeczy, no i zaczyna tam pomagać. Ten Markis w końcu to dostrzega. Na koniec w tej podzięce dostajemy ten kawałek placu na wzgórzu, żeby sobie tam wybudować chałupę. Tu pomogliśmy tej gildii, tu oczyściliśmy tą kompanię tych czerwonych gości, którzy tam się kręcą, żeśmy w, odbili, że tak powiem wy, wywali. To jest to trochę śmieszne, tak. nie? że ten nasz bohater no jeszcze, wchodzi do tak. tej kopalni jak jednoosobowa armia. omen. No, rozmawialiśmy o Stevenie Sigalu. To jest właśnie. Nie powiedzieliśmy na o mechanice jego... budowania, budowania dekoracji w domu. Czyli I i nie, powie, nie, nie powiedzieliśmy w ogóle, słuchajcie, o, o mechanice yy, tych zniszczeń starych. Mi, Aha, no mi to, to rozwaliło czachy stary, w, tym, w tej kopalni, jak się okazało, że ja tam walczę koło tego domu i nagle cały dom się składa jak domek z kart. Wskakujesz na te namioty, to, one się rozwalają, stary. Tak, namioty, że wiesz, że te skutna, rozdzierasz, to jest naprawdę super zrobione, w sensie, że mhm. nie spodziewasz się tego. I to jest wszystko, wszystko na PS5 stary, bez... bazowym, no. Kurde. No tak. I na Series S, chociaż na Series S to podobno ta gra wygląda okropnie, ale no trzeba Można. by zobaczyć jakieś po co my czekajmy. Mm -hmm. No to panowie, no musimy w końcu tutaj powiedzieć kropka, jeśli chodzi o te nasze pierwsze wrażenia. Eee, no Jak widzicie, drodzy słuchacze, my dopiero wiznęliśmy ten świat, <grym> tę grę. Eee, jesteśmy na początku. nie mówią, że to jest gra na 100 godzin, inni mówią, że na 300. Inni mówią, nie Miejmy nadzieję, że ją na skończymy. Dwie. Tak. Znaczy ja będę ją sobie powoli kończył, tylko że ja boję się, że ona mnie po prostu tak tak wciągnie, jak teraz mnie wciągnął ten maraton, ale teraz no, znowu Crimson Desert jest takim tytułem, którym nawet myślałem, bo to wspomniałem o tym, że kurczę, a możemy sobie portala kupić, żebym mógł sobie właśnie w tym robić te takie prozaiczne rzeczy, właśnie zdalnie. Nie no, portal ale... jest super stary, to jest w ogóle no, masz... po ostatnich yy, tych update'ach, nie? No i no, jeżeli masz w ogóle ten najwyższy tier to... O, to jest Strumieniowanie, no to tutaj to działa seamless, totalnie wiesz. Ja, na przykład Rise of Ronin, e, no musiałem teraz odinstalować, bo już nie miałem miejsca na, na konsoli na Crimsona, ale e, gram na portalu i, i kurde, no. Nie otrzymałem żadnego. No, nie ma problemu. Były takie momenty y, w pewnym momencie przed tą aktualizacją, że gdzieś tam jakieś artefakty mi się zdarzały. Ale teraz to jest rewelacja. Naprawdę jeden z lepszych zakupów tego roku. No, no. Nie, to, no, to no to panowie, no to bardzo wam dziękuję za, za tę wyczerpującą rozmowę. Ja myślę, że jak już będziemy faktycznie głęboko w tej, tej, tej, tej grze, to pewnie będzie można wrócić do tematu w ogóle samej fabuły: jak to się rozwija, nasz, nasza przygoda, naszego klifa. Jak te, jak te y, sz, szaro, szaro grzywy, sz, szare mm -hmm. grzywy y, tam się odnaleźli, czy zresztą w ogóle te postacie też, te postacie kobiet bardzo mi się podobają. Już nie mówię o Damien, nie, ale mamy Tomy, jak ona się nazywa? Irina? Nie wiem, ta uczniczka. No nie. Ja chyba, czy. Elena. Y, no nie wiem, jest to taka dziewczyna, właśnie, y, która, która nas tam zabiera, ta, ta co z Janem była, czy z Andrew w tym miała chronić tą rodzinę Grace'ów. Pamiętacie? Tam tego... To z tym jest... Andrew, z tym na... grubaskiem takim ja... chyba, nie? Mhm. Znaczy może przekręciłem, specjalnie przekręciłem imię, żeby nie spoilować. Więc w ogóle tam, tam jest tyle ciekawych rzeczy, że jeszcze na pewno będziemy do tego, tego tematu wracać. E, niestety nie będzie czasu, żeby tutaj powiedzieć, dlaczego warto iść na projekt Hail Mary, ale polecam. Nie oglądajcie żadnych zwiastów, nie czytajcie książki, idźcie czy na, na ten film tak po prostu. No i co panowie? Bardzo dziękuję za, za, za rozmowę. Myślę, że po prostu karmazynowa pustynia. To będzie ten hashtag. Nie ma co tutaj wymyślać, kombinować e, i, i tyle. Dziękuję e, Rafale za, Dzięki za rozmowę. Dziękuję, dziękuję Juliuszu Dzięki za Dzięki panowie. Czysta przyjemność z wami nagrywać. Dla mnie również. Pamiętajcie, żeby Galaktikos, wpadać na... Dokładnie. Tak, Galaktikos. Jutro, jutro tak nagrywamy, będą Polsce Galacticos z Albanią. No ale Pietuszewski dobrze chodzi, chłopak stary. No właśnie, dlatego mam nadzieję, że Ustęp jak będzie calawego. ten odcinek w Eterze, to będziemy też mogli świętować, no nie, <śmiech> przejść do kolejnej fazy. I bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, z naszych sukcesów. Pamiętajcie, żeby wpadać na grupę Fantasmagiri, komentować na... na Nasz kanał YouTubeowy Fantasmagiery Polskiej Kroniki Gier. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Trzymajcie się. Cześć. cześć.